Shaped Pool. Płytę, która brzmi fantastycznie, to mogę powiedzieć, zakochany w nowych dźwiękach zespołu Radiohead i nie tylko. Ale bardzo proszę, jest zadanie do wykonania. Czekam na literacki przekład, na najciekawsze tłumaczenie tytułu zespołu, płyty zespołu Radiohead na język polski. Przypomnę, a Moon Shaped Pool. 71335, koszt wysłania wiadomości złotówka plus VAT. Dwie najciekawsze propozycje. Nagrodzimy płytą. Proszę pamiętać, by poza tym tłumaczeniem w treści wiadomości pojawiły się także państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. A my palimy wiedźmę. Radiohead Sputer Moon shaped pool, w sprawie której mogą Państwo do nas pisać SMS-71335 szukamy najciekawszego literackiego przekładu na język polski tego właśnie tytułu. Do południa 17 minut po 10. Ja w studiu gość, pan Jacek Kowal, szef warszawskich targów książki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Siódme targi, stadion narodowy w Warszawie to jest ich miejsce. Zaczynamy już w czwartek najbliższy. Proszę powiedzieć na początku, czy stadion się sprawdza? No oczywiście dzięki stadionowi targi dostały nowego ducha, rozwinęły można powiedzieć skrzydła, bo wszystkie statystyki targowe gwałtownie urosły w momentu, kiedy z Pałacu Kultury przenieśliśmy się właśnie na ten stadion. Mamy tutaj wielokrotnie więcej miejsca, te przestrzenie są olbrzymie i rzeczywiście okazało się, że Warszawa ma w tej chwili największe targi w Polsce, ponieważ w tamtym roku 860 wystawców, którzy brało, brali udział w, w targach książki, to największa liczba ze wszystkich targów i samochodowych i takich przemysłowych, to właśnie te targi są największe i w Warszawie, a nie tradycyjnie w Poznaniu, który, mają, który ma olbrzymie tereny targowe. To ciekawostka. No tak, jeśli chodzi o takie książki, to mówi się, że najważniejsze są dwie imprezy, czyli ta w Warszawie i w Krakowie jesienią. Panie dyrektorze, co w tym roku? Ilu wystawców? Czego się możemy spodziewać? Zanim powiemy o gościach specjalnych. Ponad 800 wydawców z 26 krajów, także znakomity wynik. Myślę, że to, co najciekawsze, kolejny rekord, jeżeli chodzi o ilość autorów obecnych na targach. W tamtym roku było ich 800, a teraz przekroczyliśmy 1000 osób. 1000 autorów to rzeczywiście liczba imponująca, dlatego zachęcam, żeby przed wizytą na targach koniecznie zajrzeć, na, wejść na stronę targów i wybrać sobie spotkania z tymi autorami, z którymi naprawdę chcemy się spotkać, bo w tym gąszczu wydarzeń, a tych wydarzeń oprócz spotkań autorskich, konferencji, dyskusji literackich jest bli blisko 1500, to naprawdę będzie można się zgubić bez odpowiedniego przygotowania. Jak to wszystko ogarnąć? Wciąż tego nie wiem. Takie najciekawsze nazwiska pana zdaniem polskich autorów, którzy pojawią się w Warszawie? No, oczywiście wszyscy ci, którzy wydają lub wydali w ostatnim okresie y, książki. Marek Bieńczyk, profesor Jerzy Bralczyk, y, Eustachy Rylski, y, Jerzy Pilch, y, czołówka polskich y, autorów i oczywiście mnóstwo osób znanych z telewizji, znanych z polityki, ulubionych aktorów, którzy, którzy również piszą książki i przyciągają rzeczywiście tłumy w mnóstwo, tak jak mówię, osób, które bardzo mm, lubimy. W, w Krystyna Jan, Janda e, w, w, w chociażby, czy Iga Cembrzyńska, jeżeli chodzi o aktorki, to, to, to na pewno osoby, które przyciągną znakomitych ludzi. Będą oczywiście również i, i inni ciekawi goście. No i to, co, co zawsze te nasze warszawskie targi charakteryzuje, to obecność gości zagranicznych. Może powiedzmy, jeszcze zanim o zagranicznych gościach, że te spotkania z autorami na targach to nie są tylko takie chwile, w których można podejść po autograf, kupując książkę, ale też będą spotkania. Będą spotkania na scenie, na kanapie literackiej. To jest taka scena, którą stawiamy na trybunach, gdzie, gdzie można przysłuchiwać się temu, siedząc na trybunach stadionu. W tym roku nowością jest to, że zorganizowaliśmy dwa inne miejsca, jeszcze kolejne sceny, gdzie, gdzie te spotkania będą. Więc jednocześnie w trzech miejscach mnóstwo autorów spotykać się będzie z dziennikarzami, z krytykami literackimi, dyskutować o literaturze, więc tam prawdę takich okazji do posłuchania rozmów o literaturze będzie wyjątkowo dużo w tym roku. Ile kosztuje bilet, gdybym chciał się wybrać z powiedzmy czteroosobową rodziną? To wtedy trzeba kupić bilet rodzinny. No właśnie. A bilet rodzinny jest tańszy, bo bilet jednorazowy dla jednej osoby dorosłej to 12 zł. Za jeden dzień. Za jeden, za jednorazowego tak. wejścia. Tak. Natomiast bilet rodzinny kosztuje 28 zł, i tutaj można wtedy z dziećmi powyżej 12 roku życia z dwójką dzieci wejść cztery osoby, natomiast dzieci do 12 roku życia i seniorzy po 70, od 70 roku życia wchodzą bezpłatnie na targi. Popieram tę inicjatywę, bo to przy okazji można zarazić dzieci czytaniem. Więcej informacji na stronie targi myślnik książkiwafpl tam także informacje nie tylko o biletach, ale o całym programie. A teraz panie dyrektorze, przypomnę, Jacek Kowal, szef Targów Książki w Warszawie jest Państwa i moim gościem, o tych, którzy, na których zwracamy szczególną uwagę. Gość honorowy, gość specjalny i świat frankofonii. To może zacznijmy od Węgrów. Tak, Węgry są gościem honorowym. W tym roku to 60. rocznica rewolucji węgierskiej 56 roku. Stąd akurat w, na, targ, na targach będzie otwarcie roku kultury węgierskiej w Polsce. Wyjątkowo dużo wydarzeń nie tylko związanych z literaturą, ale prezentujących w ogóle kulturę e, węgierską. Więc oprócz autorów, o których zaraz powiem, obecnych na targach. Również prezentacje muzyczne, zespoły taneczne, a nawet degustacje kulinarne na, na targach. A jak wiadomo, kuchnia węgierska jest... Bardzo smaczna i ciekawa. I lubiana przez Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o gości, Węgrzy kilkunastu, zaprosili kilkunastu znakomitych, popularnych autorów węgierskich, popularnych na świecie, a niektórzy również popularni są już w Polsce. Tak jak Georgi Spiro, chociażby, który kilka lat temu dostał już nagrodę Angelusa, Europejską Nagrodę Literacką przyznawaną we Wrocławiu. za powieść Mesjasze. Teraz będzie promował swoją nową książkę Salon Wiosenny. Będzie bardzo ciekawy autor Janusz Hej, który promuje nową książkę Syna Ogrodnika, wydaną przez wydawnictwo Wielka Litera. Chociażby Krystyna Todt. Ciekawa autorka, która w, no w taką bardzo nowatorską formułę swoich książek prezentuje. Najnowsza książka Pixel, wydana właśnie na targi. Pixel tekst ciała. Ale tak jak mówię, tych autorów jest więcej. Kilka, kilkunastu przyjeżdża do Polski. Będą również dyskusje na temat promocji czytelnictwa, jak Węgrzy promują wśród młodych ludzi. No i wśród starszych oczywiście czytelnictwo, czytanie książek. Będą dyskusje z, z tłumaczami promujące właśnie przekłady literackie i z polskiego na węgierski, z węgierskiego na polski. Ten program powstał dzięki przede wszystkim współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie i, ambasady, i z ambasadą Węgier. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, a teraz przechodzimy do gościa specjalnego. W tym roku to Barcelona i Katalonia. Tak, w tym roku mamy wyjątkowy urodzaj, jeżeli chodzi o obecność gości zagranicznych, a właśnie od kilku lat już byliśmy umówieni, że w tym roku Barcelona i Katalonia będzie prezentowała się wyjątkowo szeroko w Warszawie. Barcelona to miasto literatury UNESCO, podobnie jak nasz Kraków, w związku z tym o tej Barcelonie, jako <śmiech> scenerii literackich, w literackiej twórczości będzie mowa mm, kilkukrotnie w czasie, w czasie targów, ale Oczywiście to, co najciekawsze to autorzy, dziesięciu katalońskich autorów obecnych na targach, zaproszonych specjalnie na warszawskie targi książki. Z Brena. Czele to taki no, bardzo popularny w Polsce pisarz, który... Tę popularność jego zaczęła się 3 lata temu, kiedy też przyjechał właśnie na Stadion Narodowy. Pierwszy raz wtedy robiliśmy te targi i od tego czasu y, wtedy promował tak y, swoją powieść Wyznaję i od tego czasu stał się bardzo popularny i lubiany. Teraz, y, jutro będzie premiera jego nowej książki Cień Eunucha i o niej będzie bardzo dużo na targach. W sobotę na scenie głównej, właśnie na trybunach będziemy mieli spotkanie z Jean mécabre ale oprócz niego bardzo ciekawi autorzy, tacy jak Jordi Punti, Jordi Sierra i Fabra, Kare Santos. Część z tych autorów jest już wydawanych przez polskie wydawnictwa i jest obecnych na, na naszym rynku i znanych. Niektórzy są Dopiero, dopiero ich poznamy, ale to, co ciekawe, co myślę jako ciekawostka, że, że w dosyć oryginalny sposób, czy w bardzo oryginalny sposób Barcelona i Katalonia chce się promować, bo wykorzystując swój klub FC Barcelona na przykład i w czwartek po południu zapraszamy na targi na spotkanie z wiceprezesem klubu FC Barcelona, Carlesem Rubim, który Rozmawiać będzie z Jordi Punti, to z kolei pisarz znakomity i zagorzały kibice w C-Barcelona na temat literatury i piłki nożnej. Jakie są związki piłki nożnej z literaturą, a trzeba Podkreślić, że klub FC Barcelona to nie tylko klub sportowy, ale również właściwie instytucja. To ja jeszcze dodam, a propos Barcelony, że nasza korespondentka, korespondentka w tym mieście, Ewa Wysocka, napisała książkę Barcelona. Stolica Polski. Być może tytuł brzmi dziwnie, ale coś w tym jest. Więcej o tej książce 31 maja w audycji Do Południa. Panie dyrektorze, to na zakończenie spotkania jeszcze kilka słów o świecie frankofońskim. Poproszę. No właśnie, frankofonia. W, w ubiegłym roku Francja była gościem honorowym i tak, będąc zadowolona z miłego przyjęcia przez polskich czytelników, postanowiła zaangażować w, w, się w stworzenie w tym roku salonu frankofońskiego, zapraszając pisarzy i kraje, ambasady współpracujące z Algerii, Francji, i oczywiście Haiti, Kanada, e, czy pisarzy z Maroka e, i Belgii. E, w, kilkunastu autorów przyjedzie na zaproszenie właśnie tej grupy frankofońskiej. Ta grupa będzie miała własne duże stoisko na targach. Będzie tam miejsce do spotkań literackich. Będzie Pierre Asulin, członek Akademii Goncourtów, Tahar ben również członek Akademii Gon Goncourtów, czyli laureat tej najważniejszej nagrody literackiej. No to wybitny pisarz. Tak. Wybitny pisarz. Akurat teraz wydana została jego książka Co to jest Islam? Więc temat ciekawy. Oczywiście spotkanie z nim na spotkanie z nim zapraszam. Kolejny znany pisarz kontrowersyjny. Właśnie mówi się, że to taki w nurcie orwellowskim pisarz w Bulem Sansal, który będzie promował swoją książkę 2084, Koniec Świata, jak sam tytuł wskazuje, ewidentnie Orwellowski. Proszę Państwa, więcej informacji na stronie internetowej Targów Książki w Warszawie. Ja może przypomnę jeszcze raz ten adres targemyślnik-książki.waw.pl. Zapraszamy od czwartku na Stadion Narodowy w Warszawie, 19-22 maja. Jacek Oryl, dyrektor Warszawskich Targów Książki, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Trzymam również. kciuki. O 11.00 konferencja prasowa w Polskiej Agencji Prasowej. Pewnie jeszcze więcej informacji w mediach o targach się będzie pojawiać. No i do zobaczenia. Czekamy z niecierpliwością na otwarcie. Rise us too soon. Don't wanna see the day. Don't wanna see the night. Only oh, afternoon. i McDonald, za 28 minut 11. Wracamy jeszcze do południa do tematu warszawskich targów książki, które zaczynają się w najbliższy czwartek. Wracamy w związku z tym, co się wydarzy na stoisku węgierskim do spotkania z literaturą. Anna Butrym, która współpracuje z Instytutem Kultury Węgierskiej w Warszawie, opowie o tym, co się wydarzy na stoisku węgierskim w najbliższych dniach w ten weekend. Na tym stoisku znajdziemy mnóstwo nowości. W sumie wydawane są 24 pozycje. Jest to liczba naprawdę ogromna. Nigdy wcześniej nie ukazało się naraz tyle pozycji węgierskich. Nawet tak jak ostatnio rozmawialiśmy z Gaszparem Kresteszem z Węgierskiego Instytutu Kultury w czasach PRL-u, kiedy mieliśmy takie kwoty, że trzeba coś wydać braterskiego kraju. Nawet wtedy się nie udawało, a teraz proszę mamy. I to mamy zarówno wielkie nazwiska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak György jak Szandor Maro, i, ale też takie nazwisko, które jest znane zapewne miłośnikom kina, czyli Geizo Rürich, odtwórca głównej roli w Synu Szawła. Ukazują się zmyślone opowieści hasyckie. Przyjedzie Janusz Haj, Gürt Szpiro, przyjedzie Andrea Tompa, Kristina Todt, będzie Dziulo Cic. Trudno by było nawet wymienić wszystkich 24 autorów. Ci, którzy mogli przyjechać, prawie wszyscy z nich będą brali udział w różnych rozmowach i będzie można z nimi się po prostu spotkać też osobiście. Może powiedzieć im kilka słów o tym, jak się odbiera ich proces. Czy poezja. ale mamy też atrakcje i książki dla dzieci. Będą baśnie, będą legendy. Będzie książka autorstwa Morgit Gorojski, Bartok i drewniany książę. I na podstawie tej książki powstało takie przedstawienie kukiełkowe, które też będzie grane podczas targów. Autorka Rodowita Węgierka nauczyła się tego całego przedstawienia po polsku, żeby dzieci mogły się nacieszyć całym tekstem, bez żadnej potrzeby tłumaczenia. Będą też atrakcje kulinarne. Węgierska blogerka kulinarna Zofia Mautner przyjedzie i wraz z polską koleżanką będzie gotować. Będzie też degustacja win z książką o winach węgierskich. Będą trzy wystawy fotograficzne o Budapeszcie kiedyś i dziś, o chłopcach z Placu Broni oraz wystawa zdjęć z komentarzem literackim dotycząca przyjaźni polsko-węgierskiej. Będzie koncert zespołu Gourmand. To są takie teksty bardzo literackie, ale muzyka, która towarzyszy tym piosenkom sprawia, że można to potraktować jako wieczór będący odpoczynkiem po ciężkim dniu targowym. Tyle dobra z Węgier przed nami na warszawskich targach książki, proszę Państwa. A to nie wszystko, bo jeszcze jedna książka, na którą zwracamy uwagę szczególnie. Mówił już o niej Jacek Oryl, dyrektor targów warszawskich, książki. Ta książka to Syn Ogrodnika, napisał ją Janusz Haj. Tę książkę przełożyła na język polski Jolanta Jarmołowicz. Gdyby tłumaczyć do końca ten tytuł, tak by był on oddany w pełni, to powinien brzmieć Syn Ogrodnika Owoców. Jagodowych. Bardzo mi się podoba ten tytuł, ale ze względu na zapewne przyswajalność te tego tytułu i przekład go do po prostu Syna Ogrodnika, ale Jagody na okładce widać. Najkrócej mówiąc, to książka o dojrzewaniu w rytmie węgierskiego rock'n'rolla, a tak mówi o niej tłumaczka Jolanta Jarmułowicz. Cieszę się, że polscy czytelnicy mogą poznać twórczość Janosza Haja Rozaika, bo do tej pory Janosz Haj był w Polsce bardzo popularny, ale raczej wśród ludzi teatru. Janosz Haj jest osobą bardzo utalentowaną i popularną na Węgrzech, bardzo lubianym autorem. Ta książka, która została przetłumaczona na targi, zresztą nie tylko przeze mnie, bo przed laty, kiedy prowadziłam zajęcia i prowadzę nadal z przekładu artystycznego, zaprosiłam utalentowanych studentów, do przetłumaczenia tych nowel. I te nowele po latach, po pewnej redakcji trafiły do tego tomu. Książka na Węgrzech doczekała się już drugiego wydania. Na podstawie tej książki został zrealizowany musical pod tytułem Ręka w Teatrze w Koporzwarze. I został też stworzony monodram, który wykonuje bardzo znany aktor węgierski grając na gitarze. Ta gitara jest właśnie takim nieodłącznym elementem jego twórczości, bo Janusz Haj Chciał zostać muzykiem rockowym. Po części mu się to udało, dlatego że jest zapraszany przez muzyków rockowych do wspólnych występów na scenie. I książka Syn Ogrodnika opowiada o takich marzeniach chłopca, który wyjeżdża z przepięknej, malowniczej krainy na północy, z małego Miasteczka, właściwie niemal ze wsi, na północy Węgier, trafia do Budapesztu do wspaniałego liceum, spotyka twórców kultury, właściwie z twórcami alternatywnymi. Buntuje się przeciwko szarości, bo rzecz dzieje się w latach osiemdziesiątych. Chce być za wszelką cenę oryginalny, chce stworzyć zespół bitowy. I ta książka, tak też mówiąc, jest o tym, jak trudno asymilować się w nowym środowisku. Jak trudno zachować siebie, jak trudno pozostać wiernym sobie. Zresztą Janusz Haj na okładce swojej książki napisał, że w tej książce jest wszystko i wszyscy, począwszy od babci, nauczycieli, pierwszych dziewcząt, rodziców. Właściwie to wszystko, o czym pamiętamy i co tak wpływa na nasze życie. Wiele osób, które czytały tę książkę, twierdzą, że ta książka została z nimi na bardzo, bardzo długo. Każdy odnajdzie tam siebie. Naprawdę będą to głębokie przeżycia. Bomba utuciowa. Tak, mówi tłumaczka. Ta książka, przypomnę, Syn Ogrodnika Janosza Haja. Mamy egzemplarze, jeżeli Państwa zainteresowała ta opowieść. Yy, dobrze, zróbmy to w ten sposób. Polskie radio.pl To mój adres: Polskie radio.pl Bo jeżeli chodzi o SMSy, to wciąż przedzieram się przez te wszystkie propozycje związane z Radiohead. Janosz Haj, Syn Ogrodnika. Można zdobyć tę książkę: Polskie radio.pl Więcej na warszawskich targach książki. No i teraz musi być muzyka. Ja wiem, proste skojarzenie, ale niech będzie. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żelną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Nam i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy DOBENOX, silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny DOBENOX lub najsilniejszy DOBENOX FORTE. Teraz bez recepty. DOBENOX i DOBENOX FORTE 500 mg kalsium do becilate, tabletki powlekane, przeciwwskazania nad wrażliwość na składniki preparatu PPF HASCOLEK S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak mogę sprawdzić, czy wchodzę już w okres menopauzy? Kup w aptece test menopauzalny Klimea. W prosty i pewny sposób dowiesz się, czy odczuwalne dolegliwości to właśnie klimakterium. Klimea, Twój test menopauzalny. Już teraz kumulacja w lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Rada. Za 15 minut 11. Fajny film. I Ryszard Zwiński w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry I dziś kolejne spojrzenie na festiwal Docs Against Gravity, który właśnie odbywa się w czterech miastach Polski. I z jeszcze innej perspektywy, bo udało mi się dzisiaj namówić na wizytę w trójce jurora tego festiwalu. Piotr Stasik z nami, dzień dobry, witaj. Witam, cześć. Juror, ale też przecież jakżeby inaczej, znakomity dokumentalista, bo inaczej pewnie w tym składzie jurorskim byś się nie znalazł. No ale tu masz innego rodzaju obowiązki jak do tej pory? Yy, bardzo dobrze. Nie jeden fajny film, a wiele. Także na razie, na razie udana. Yy, dobra praca. Bardzo lubię tą pracę. I yy, ona jest bardzo ciekawa też dla twórcy filmowego, dlatego że może sobie zobaczyć jest jak... inspirująca nie, bardziej uczy mnie czegoś takiego dystansu do, do, do jurorskich werdyktów. Dlatego, że my się bardzo przejmujemy oczywiście jako filmowcy, a tutaj widzę to z drugiej strony i wiem, że czasami jest po prostu bardzo trudno podjąć taką decyzję i to jest wynik jakichś kompromisów, dyskusji. gustów, hmm. dyskusji i Także... No i też jednak jest to subiektywna ocena bardzo. każdego z jurorów. Właśnie, ale zaprosiłem cię też dlatego, że to nowość na festiwalu Dox Against Gravity, ten właśnie konkurs, Fiction, no fiction I Jak podszedłeś w punkcie wyjścia w momencie tego zaproszenia do takiej właśnie sekcji festiwalowej? I weź wyjaśnijmy, co się za mm. tym tytułem kryje. No, bardzo się ucieszyłem, dlatego że sam poszukuję nowego języka i film dokumentalny taki klasyczny, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, to, to na dłuższą dyskusję. No, ale, ale myślę, że kiedyś mogliśmy żebym, mówić tak. o takim mm. klasycznym dokumencie, czyli w tym, co jest rzeczywiście zapisem jakimś realistycznym ludzi. Zdarzeń, tak, sytuacji. ale myślę, że filmowcy już od dawna szukali czegoś nowego w dokumencie, tylko y, może tego nie ujawniali i nie mówili o tym. Tak? Marcel Łoziński mówił o tym, że musimy począsnąć akwarium, w którym pływają rybki, czyli tą naszą rzeczywistością, po to, żeby przed kamerą wydarzyło się coś ciekawego. Także filmowcy i dokumentaliści od dawna stosowali różne metody, żeby coś wydarzyło się przed kamerą. Tak? Do, do, do, Razili prądem, oczywiście w cudzysłowie bo, bohaterów filmowych. I od kilku lat to się stało jeszcze bardziej w jakimś sensie modne, ale nie dlatego, że, że, że żeby po prostu robić coś innego, tylko dlatego, że y, próbujemy widzów y, zadziwić, złapać z innej strony. Tak? Z zaskoczyć. Tak? Zaskoczyć. A to wszystko po to, żeby on tak naprawdę uwierzył w naszą historię. Nie po to, nie po to żeby tylko żeby po prostu nie siedział w fotelu y, zaspany, tak? żeby mhm. wzbudzić z nim emocje. Czyli żeby... na naszych oczach właściwie powstaje taka hybryda gatunkowa. Hybryda gatunkowa, tak. I od kilku lat y, mogliśmy zobaczyć w kinach, że powstają na przykład filmy fabularne, które odwołują się do filmu dokumentalnego. Tak? Nagle obserwujemy coś, co schodzi tak, z w filmie fabularnym, nagle on się zamienia trochę w dokument i w drugą stronę. Mhm. No i takie są te filmy, które tutaj możemy obejrzeć. Taką... No właśnie na jakimś konkretnym przekładzie, kilka filmów już zdążyliście I, Ja bym nawet obejrzeć. opowiedział taką konkretną scenę z filmu Olmo i To jest duńsko-brazylijski film, który opowiada o, mał... o, o parze aktorów, mhm. którzy spodziewają się dziecka. I film zaczyna się taką sceną, kiedy yy, yy, yy, widzimy, że dowiadują się o tym i coś nam tutaj nie gra. Od razu wiemy, że to być może jest grane, tym bardziej, że to są aktorzy. I później oczywiście wchodzi i wierzymy w tą historię, obserwujemy sytuację, w której ta aktorka, która jest, która jest w ciąży, nie może, nie może pracować I, i obserwujemy emocje, jakąś prawdziwą rozmowę i nagle ona jest przerwana przez reżyserkę. I oni się odwracają do kamery, rozmawiają ze sobą i reżyserka daje im jakieś... Więc nagle prze... widzimy, że coś, co przed chwilą uwierzyliśmy, być Aha. może jest fikcją. Ale tak naprawdę do końca nie wiemy. No, Ale ta fikcja też do... czemuś służy, prawda? Czemuś służy, tak. To znaczy my, my tak naprawdę musimy bardziej się zastanowić nad tym, tak? Czy która prawda jest prawdziwsza. Tak? Gdzie, czy, czy aktor, który gra siebie jest prawdziwszy? Czy, czy ta scena odegrana przez aktora jest prawdziwsza niż ta, która zarejestrowałaby dokumentalna kamera? Mhm, ale, ale ta scena jest dla mnie symboliczna właśnie, tego odwrócenia się do kamery i, i zdradzenia nagle i oni następnie gładko wchodzą z powrotem w tą, w tą sytuację. Tak, tak i oczywiście tych przykładów moglibyśmy tutaj podać wiele. Z kolei ja w niedzielę tylko filmowo gościłem autorkę filmu Dziwny Roman z własnym ego, Esther Gould, która z kolei opowiada cały film. Właściwie mówi o swojej nieżyjącej już siostrze, ona się w ogóle nie pojawia na ekranie. Opowiada poprzez innych ludzi w różnym wieku, w różnych miastach, na różnych kontynentach. Niezwykła też rzeczy, ty jeszcze wiem, że tego filmu nie zdążyłeś zobaczyć. Nie mogę pytać o ceny, bo jesteś jurorem, ale jesteśmy prawie już tak w połowie festiwalu, jest to interesująca sekcja? Polecasz słuchaczom trójki? Jest to bardzo interesująca. Znaczy, jeżeli ktoś szuka czegoś nowego, e, to, to, to powinien tutaj przyjść. E, to, bo to są bardzo różne formy, tak? To nie jest tylko, to nie jest tylko bawienie się między fabułą a dokumentem, tak? Bo tam są na przykład poetyckie eseje. Wczoraj widziałem w stanie zawieszenia, to jest opowieść poetycka opowieść o internecie. O tym, czy, czy razem razem film o internecie na festiwalu. Mm, tak. E, czy, czy razem z internetem? razem z komputerami nie tworzymy jakiejś e, nowej inteligencji. Tak? Czy, czy internet, tam jest zadane pytanie, czy internet zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Tak? No bo internet zbiera informacje o nas, więc mhm. być może internet zna nas lepiej. Z kolei Wernek, Werner Herzog w filmie otwarcia festiwalu Loi stało się, pyta, czy internet może śnić o internecie. No ale to też jeszcze okazja, by na festiwalu ten film Zobaczyć I myślę, że na koniec rozmowy możemy stwierdzić, że maj to jest miesiąc rzeczywiście filmu dokumentalnego, bo my spotkamy się raz jeszcze pod koniec maja, na przełomie maja i czerwca na kolejnym festiwalu, krakowskim festiwalu filmowym, tam masz film otwarcia. Tak, to jest mój nowy film, którego tytuł jest 21 razy Nowy Jork, no i opowiada o 21 bohaterach, których spotkałem w metrze. No ale to już opowieść na inną okazję. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze dziękuję spotkanie bardzo. w Trójce. Był z nami juror sekcji Fiction No Fiction. Polecamy tę sekcję Piotr Stasik. No i do zobaczenia na Dogs Against Gravity. Do zobaczenia. Ryszard Miński, dziękuję bardzo. A tę godzinę naszego programu kończy zespół Sweet.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 Podstawa pielęgnacji? Dokładne oczyszczenie twarzy, nawet z tego, czego nie widać gołym okiem. Dlatego nie idę na żadne kompromisy i stosuję Biolik, oczyszczający żel do mycia twarzy ze szczoteczką. Jej miękkie, silikonowe mikrowłókna dogłębnie oczyszczają skórę nawet w trudno dostępnych miejscach. Biolik, żel do mycia twarzy sprawia, że skóra jest perfekcyjnie czysta, a do tego jak aksamitnie gładka. Biolik, skoncentrowany na skórze. Wypróbuj również delikatny pól micelarny Biolik, który usuwa nawet wodoodporny makijaż. Biolik, dostępny w aptekach. Szukasz oferty dopasowanej do potrzeb Twojej firmy? Peugeot rozumie biznes. Każdy biznes. Peugeot Partner już od 350 zł netto miesięcznie w leasingu od 101%. Dodatkowe opcje wyposażenia za pół ceny. Szczegóły w salonach Peugeot. Kiedy rzuciłam palenie, wpadłam z jednego nałogu w drugi. Odruchowo zamiast po papierosa sięgałam po przekąski. Wtedy w aptece kupiłam ApetiBlock. Składniki suplementu diety ApetiBlock zmniejszają apetyt, niwelują uczucie głodu oraz chęć podjadania. ApetiBlock. I nie podjadasz. Byłam zaskoczona, jak wiele produktów spożywczych zakwasza organizm. A objawów zakwaszenia jest naprawdę dużo. Niektóre z nich są widoczne gołym okiem.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 Zawdzięczam te wersy nieskończenie wielu wylanym łzom, ale przede wszystkim zawdzięczam te wersy Tobie, Brilko, bo zasłużyłaś na ósme życie. Liczba osiem oznacza wieczność, rzekę, która ciągle powraca. Dzieli nas jedno stulecie, czerwone stulecie, na zawsze i na osiem. Przyjmij to moje osiem. Ósme życie Nino Haratiszwili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 Twoje dzieci uwielbiają keczup? Moje też. Dlatego kupuję dla nich Mikadek. Dobry keczup stworzony specjalnie o dzieciach. Mikadek jest gęsty, pysznie pomidorowy i nie ma konserwantów. Więc nic dziwnego, że Mikadek to ulubiony keczup wszystkich małych smakoszy. A już teraz w Lidlu. Pyszny, gęsty, pomidorowy keczup Mikadek. Tylko 3,99 za 450 gramów. 3,99. Twoje ulubione. Tylko w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego.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 Żegnamy reklamy. Tu, program 3 Polskiego Radia, minęła 11. Michał Nogaś, witamy ponownie. Czas na najważniejsze wiadomości. Mogła żata maliwałska-twarzmowska. W bolszeńskiej klinice trwa nowatorski zabieg wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce. Rząd za chwilę podsumuje pół roku swojej działalności. Platforma już go podsumowała i to bardzo krytycznie. Przed granicą niemiecką w Słowicach nadal gigantyczne korki. Ale najpierw wiadomość sprzed chwili. Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Wszystko będzie dobrze, tak mówił przed wejściem na salę operacyjną japoński profesor Isao Morita w szpitalu klinicznym w Olsztynie. Lekarze wszczepiają stymulator Oli Janczarskiej, która jest w śpiączce od 16 lat. Stymulator ma pomóc w wybudzeniu dziewczyny ze śpiączki. Zabieg rozpoczął się przed godziną. Ma trwać około dwóch godzin. Po córce Ewy Błaszczyk zostanie też. Za operowana przez japońskiego profesora oraz znanego polskiego neurochirurga profesora Wojciecha Maksymowicza, 24-letnia Agnieszka z Warszawy. W środę rząd Baty Szydło rozliczał 8 lat rządów PO-PSL. Za chwilę ma sam rozliczyć się z tego, co zrobił przez pół roku. Premier Bata Szydło i jej ministrowie zostali zaprzysiężeni 16 listopada. Jarosław Kaczyński już wczoraj oceniał. Ja jestem zadowolony, biorąc pod uwagę te ogromne kłopoty, z którymi spotkał się rząd, to potężne przeciwdziałanie. Jeśli chodzi o ten wielki zamysł i działania zmierzające do tego, żeby naprawić rzeczy Rzeczypospolitą, to uzyskano bardzo dużo i chcę powiedzieć, że w pełni akceptuję to, co rząd robi. Prezes PiSu żadnych zaniedbań rządowi nie wytknął, ale lider Platformy Obywatelskiej do premier Beaty Szydło i jej ministrów ma bardzo dużo zastrzeżeń. To jest rząd złej zmiany, mówił kilkanaście minut temu Grzegorz Schetyna. Rząd y, agresywnego traktowania opozycji, rząd niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, niezależności instytucji. Tego wszystkiego byliśmy świadkami przez te pierwsze sześć miesięcy. Dzisiaj podsumujemy te najważniejsze rzeczy. My inaczej niż nasi oponenci, niż PiS przygotowaliśmy ocenę tych sześciu miesięcy, bardzo taką dokładną. Dodajmy, że na stronie kancelarii premiera znajduje się 13 zobowiązań rządu Beaty Szydło. Sześć zostało odhaczonych zielonym ptaszkiem jako zrealizowane. To sześciolatki zakaz zabierania dzieci rodzinom z bankowy, darmowe leki dla seniorów i ochrona polskiej ziemi. Reszta, w tym m.in. podatek od hipermarketów i powrót do poprzedniego wieku emerytalnego oznaczono jako w toku. Teraz wracamy do gigantycznych korków przy granicy polsko-niemieckiej. Nie zanosi się na to, by szybko zniknęły. W korku sięgającym 20 kilometrów mogą utknąć ci kierowcy, którzy jadą autostradą w kierunku Niemiec. Jak informują słowiccy policjanci, trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu na tym odcinku. Dodatkowo na 10 kilometrze autostrady już po niemieckiej stronie doszło do drogowego zdarzenia i przez to ruch nawet po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy może być nadal bardzo utrudniony. Korek utworzył się na obu autostradowych pasach. Przymusowy postój może więc potrwać nawet kilka godzin. Z utrudnieniami zmagają się kierowcy jadący drogami wojewódzkimi w kierunku Słubic. Wjazd i wyjazd z miasta jest w tej chwili praktycznie zablokowany przez stojące w korkach tiry. W newralgicznych miejscach, szczególnie w okolicach skrzyżowań, są policjanci, ale upłynnienie ruchu może potrwać nawet kilka godzin. Słubice: Monika Iłowska-Walkowiak, Radio Zachód. Uczniowie i klas ponad 40. W 100% szkół podstawowych zakończyli właśnie test z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Uczestniczyli w diagnozie, którą przygotował Instytut Badań Edukacyjnych. Świadectw i certyfikatów tu nie ma, wyjaśnia Natalia Skipietrow z Instytutu. Tu chodzi po prostu o to, żeby nauczyciel mógł sobie zdiagnozować swoich uczniów. Nauczyciele dostaną też raporty w czerwcu, w których będą widzieli, jak wypadła ich szkoła na tle innych szkół. Ale tak naprawdę chodziło też o to, by uzyskać informacje na co zwrócić uwagę, bo ubiegłoroczne wyniki były trochę zaskakujące. W poprzednim roku okazało się, że dzieci mają kłopot w klasie piątej z takimi grzecznościowymi formami w listach, a w klasie trzeciej, żeby zakończyć zdanie kropką, a następne zdanie rozpocząć wielką literą. Wyniki tych badań mogą być przydatne, zwłaszcza w kontekście likwidacji od przyszłego roku egzaminu na koniec szóstej klasy. Strajk pracowników transportu paraliżuje komunikację we Francji. To protest przeciwko nowemu kodeksowi pracy. Zablokowane są porty i dojazdy do zakładów petrochemicznych. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Normandii, gdzie normalny ruch na drogach uniemożliwiają sznury stojących tam tirów. Podobna sytuacja jest także w innych rejonach kraju, na przykład w okolicach Marsylii. Strajk pracowników powoduje zakłócenia w kursowaniu pociągów, metra, a na Orli także w ruchu lotniczym. Kolejarze zapowiadają strajki w każdą środę i czwartek, domagając się podpisania z dyrekcją zbiorowej umowy gwarantującej im utrzymanie obecnych przywilejów. W wielu miastach odbywają się dzisiaj manifestacje. Stacje to protest przeciwko nowemu kodeksowi pracy, który zezwala pracodawcom na niezależne od centralnych, ogólnokrajowych wytycznych negocjowanie czasu pracy z zatrudnionymi oraz na zwalnianie z powodów ekonomicznych. Według rządu, to jedyny sposób na ożywienie gospodarki i zahamowanie rosnącego w lawinowym tempie bezrobocia. Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. jest producent suplementu diety Artroblock Forte. Artro Forte. na funkcjonowanie stawów. I jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś będzie no nie za ciepło, tak trzeba powiedzieć. Co więcej patrzę przez okno, Przemyśliwieckiej, w Warszawie deszcz i tak miało być, ale po kolei. Najzimniej dziś w Toruniu i Wolsztynie 10 stopni, potem 11 w Poznaniu, Koszalinie i Suwałkach, 12 w Warszawie, Łodzi, w Sopocie, w Szczecinie, w Lublinie i we Wrocławiu. 13 najcieplej w Katowicach i w Rzeszowie. Poza tym będzie wiać umiarkowanie z zachodu, tylko na wybrzeżu dość silnie, w porywach do 55 km na godzinę. Wyższe ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1000 hektopaskali, za niecałą godzinę to będzie można sprawdzić. No i deszcz. Deszcz właściwie w całej Polsce, dodatkowo na wschodzie możliwe burze, a na południu śnieg. Sponsorem programu jest producent suplementu diety ArtroBlock Forte. ArtroBlock Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dokręcimy trochę ceny e, e, e. Teraz jeszcze zbijemy Bam bam i gotowe To prawdziwy majstersztyk Cenowy majstersztyk w sklepach euro 32 cale Philips 100 herców za 899 Smart TV Samsung 40 cali 200 herców Wi-Fi za 1599 Smartfon Huawei P8 Lite 5 cali 16 giga Za 799 I ekstra raty 50 razy 0% W sklepach euro i na euro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 i w placówkach banku. 20 litrów? Paliwo Miles Plus? Tak, na Myles to jadę przecież do 3% dalej. A teraz też taniej. Z rabatem nawet do 40 groszy za litr w programie Ekstra. Wspaniale, Miles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 Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Do południa. Witamy w godzinie trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Uporządkujmy teraz pewne fakty. Zacznijmy od tego, że płyty zespołu Radiohead przyznane. Pan Daniel się może cieszyć. Mieszkający w Lutomiersku. Akwen. Księżycem Kreślony i pani Marta mieszkająca w Sadłowie. W wolnym tłumaczeniu księżyc raz odwiedził staw. Bardzo nam się to podoba. Półta tygodnia powróci Radiohead. nowe nagrania jutro po 10 w tym programie. Druga rzecz ważna, zanim zagramy, to ta, że książki Synogrodnika przyznane. W mailach otrzymają Państwo, znajdą Państwo odpowiedź zwrotną te osoby, które, którym przyznaliśmy egzemplarze książki. Węgierskiego autora, który będzie gościem warszawskich targów książki. I trzecia informacja, że mamy na te targi w tej chwili zaproszenia. 22 i 7. Tujek, proszę się odezwać do Katarzyny Pruchnickiej, a u nas na antenie masif atak. Drop. To Massive Attack. 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. W na Garzyna Dawań. Dzień dobry. dobry. Muzycznie przeganiałeś Wiedźmy. Po dziesiątej. Tak, tak. Tak no to, to ja już jestem na właściwym miejscu. Aha. <laughs> tak. Chcę Państwu <powtórzyć>? powiedzieć. <laughs> nie, nie, nie. Państwu powiedzieć, że wczoraj miałam niezwykłe spotkanie z siostrą Anną Marią Pudełko. No miałyśmy rozmawiać o kobiecości i pomyślałam sobie, no cóż, no dwie kobiety z dwóch różnych światów. A tu niespodzianka. Kobieta żywiołowa z południowym temperamentem. Może dlatego, że 12 lat mieszkała we Włoszech, więc to słońce to może jakoś tak usposabia do życia inaczej. No i taka ujmująca prostotą, pewną czystością uważa, że wszystko co potrzebujemy do szczęśliwego życia mamy w sobie. To nasz wewnętrzny GPS. Nie potrzebujemy kopiować kogoś, nie potrzebujemy naśladować kogoś, ale jeżeli zasłuchamy się w siebie, to tam znajdziemy odpowiedź na to, kim chcę być, i jaka chcę się stawać, co mogę, co potrafię, co jest moje. Dzisiaj na nic nie ma czasu, więc jak można odkryć, kim ja jestem i co ja mam w sobie i w którym kierunku powinnam pójść, skoro nie mam dotarcia do siebie? Tak, ja mówię takie duchowe spa. Nawet jeżeli mamy czas na to normalne spa, żeby sobie tam pójść, nie wiem, mieć masaż, jakiś dobry saunę, basen czy coś takiego, ale właśnie nie ma tego oddechu duszy. I Wydaje mi się, że jeżeli kobieta znajdzie nawet te 15 minut dziennie kilka świeżych oddechów, zaczyna się coś dziać. tym mówisz o pewnym rytuale które może wprowadzić nas właśnie w to, żeby odbierać sygnały ze swojej duszy. Ale większość z nas nawet chyba nie bardzo w to wierzy, że poprzez siedzenie w ciszy może się czegoś dowiedzieć o sobie. Nawet robiąc coś, być obecną w tym, co robię, prawda, i zastanawiać się, no ale jak ja bym chciała, jak ja to czuję, co ja o tym myślę. I to nie jest egoizm. Wiadomo, w procesie wychowania jest tak, że nas wielu rzeczy się uczy i to jest ważne. No ale wiele potem... rzeczy nam się też zabiera, jakby krojąc nas. Oczywiście, tej naturalności, tej <laughs> tak. autentyczności, tej i chyba każda kobieta w duszy ma takie wielkie wołanie o to, ja chcę być sobą, ja chcę żyć. Kiedy my się nie boimy tego wołania, tej tęsknoty, my zaczynamy naprawdę odkrywać swoje piękno, bo piękno to nie tylko estetyka, piękno to jest odkrycie, że ja potrafię kochać, że ja potrafię wchodzić w relacje, że ja potrafię słuchać, że ja mogę sprawić, że ktoś staje się dla mnie ważny, a ja staję się ważna dla niego. Ania, co ty o tym wiesz, jak ty jesteś zakonnicą? Ale ja żyję z ludźmi. jestem siostrą zakonu czynnego i pracuję przede wszystkim z młodymi ludźmi, z młodymi chłopakami, z młodymi dziewczynami, którzy dokonują. W swoim życiu najważniejszych wyborów, czyli czy będę mężem, żoną, misjonarzem, czy będę zaangażowanym, jaka będzie moja droga zawodowa. Ja ich słucham czasami godzinami, przez nich nauczyłam się też słuchać samej siebie i odkrywać siebie. właśnie A, dostałeś właściwie prezent. Ja zaczęłam słuchać siebie, bo spotkałam człowieka, który potrafił mnie słuchać. Dla mnie to była fantastyczna przygoda, bo mam wspaniałych rodziców, ale to był taki etap, że wiadomo, robotnicy zapracowani bardzo, prawda? Zresztą mało kto z domu dostaje taką wyprawkę. Taką duchową. wyprawkę w życie. Ale spotkałam w życiu człowieka, który tak cudownie mnie słucha how że ja po prostu wypłynęłam cała. I to był mężczyzna, kapłan. Mówił mi jedno zdanie, i przez miesiąc zachodziłam w głowie, dlaczego on mi to powiedział. I potem stwierdzałam, że ma rację. I wiesz, co cudownego się dzieje wtedy? Jak się poczułam taka wysłuchana, ja wzięłam życie w moje ręce. A co ja co to znaczy w Twoim przypadku? To znaczy, jeszcze bardziej świadomie zaczęłam być odpowiedzialna. Ja zaczęłam się stawać coraz bardziej sobą. Ja przestałam się wstydzić siebie. Zaczęłam się sobie podobać. Ja zaczęłam siebie kochać. Już Psycholady mówią, mówią: dotknij swoich piersi, dotknij swojego ciała, dotknij swojej pupy. Poczuj tę kobiecość coś sobie. Umiesz, czy się wstydzisz? Bardzo to lubię. Ja po prostu Bogu dziękuję za moje ciało. Ja kocham moje ciało. Nie zawsze tak było, ale był ten proces dochodzenia do tego. Moje ciało jest mi dane po to, aby wyrażać coś niesamowicie dobrego i pięknego, aby przekazywać miłość. No bo mhm. dopóki ta miłość jest w sercu, no to nikt jej nie widzi. Jeżeli ja tego nie wyrażę spojrzeniem, uśmiechem, gestami, słowami, sposobem mojego poruszania się, sposobem mojego chodzenia, no to nikt tego nie zauważy. Czy wzruszenia, mhm. czy nawet mhm. złości. Bo złość też jest nam w życiu potrzebna po to, żeby, nie wiem, stawiać granice, stawiać odpowiednie wymagania, ochronić się, obronić się. Kiedy kobieta tak dużo pracuje, a gdzieś ja mówię, ta biologia się upomina o to, żeby być właśnie matką, żeby urodzić dziecko może, to są jakby dwie strony tego samego życia. I jeżeli kobieta tkwi w tym, jakby skłócona ze sobą, w tym dualizmie, no to wtedy najczęściej po prostu przyplądują się różne choroby. Jak myślisz o tym, kiedy ta granica jest kompletnie przekroczona? No mówimy o takim przełomie życia, między 35-45 rokiem życia, gdzie jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, no to coś przegrałyśmy. Człowiek rozwija się do końca, ale życie nam nie może przeciekać przez palce. Zaangażowanie w pracę często jest ucieczką. Czego się boi? Właśnie tego, że nie będzie kochana. Właśnie tego, że będzie sama. Będzie nie że, że będzie odrzucona nie... tak, może kiedyś. Tak, prawda? tak, Może nawet tego, że nie będzie umiała być matką. Może tego pragnie, a może bardzo się boi, że sobie nie poradzi. Ale my naturalnie mamy w sobie instynkt macierzyński. To jest. I jeżeli to do siebie dopuścimy, to to się naprawdę rozwija. Mi się wydaje, że wielkim naszym błędem jest to, że my chcemy być od razu idealne, doskonałe, perfekcyjne, nieskazitelne. I bardzo często to nie świat naokoło nam narzuca, tylko my sobie narzucamy taką poprzeczkę, że potem nie dajemy rady. Jeżeli byśmy sobie pozwoliły trochę na błędy i wyciągały potem z nich wnioski, życie może byłoby o wiele. Prostsze. Myślałeś kiedyś o jakiejś adopcji serca? Do... Dzieci z całego świata. Oczywiście. Nie myślałam o adopcji serca, dlatego że ja przeżywam macierzyństwo. A jak? Na przykład słuchając młodych ludzi. Ja im towarzyszę w takim procesie rozwoju, rozeznania. Poświęcam godzinę na słuchanie. Naprawdę dla mnie to wystarczy, bo ja wiec, jak osoby się zmieniają. Czasami z jakiegoś wielkiego, nie wiem, zamknięcia, takiego zakleszczenia w sobie, z takiego brzydkiego kaczątka staje się po trzech latach towarzyszenia, na przykład piękna kobieta, która dzisiaj mówi, tak, ja chcę być matką. Czy nie wiem, dziewczyna w kryzysie, która już chciała sobie odebrać życie, ona mówi, ja chcę żyć. To mi bardzo pięknie wypełnia serce i czyni mnie naprawdę głęboko szczęśliwą. Bo owszem, to najbardziej naturalne to jest urodzenie dziecka. Ale ja mogę ale nie urodzić. Tylko. Ale nie tylko, bo ja mogę urodzić osobę do mhm. bycia sobą. Do przyjęcia siebie, do pokochania siebie. Mogę jej pokazać, jak wielką ma wartość, jak wielką ma godność, jak jest zdolna do takiej sprawczości, czyli do działania w życiu. No, Anka. Po prostu. Siostra Anna Maria Pudełko. Powiem szczerze, że ja ją rozumiem i bez słów. I ja mówię, też ma ciekawe nazwisko i pomyślałam sobie, mam nadzieję, że się nie obrazi, taka Anka, pudełko, pudełko pełne e, prostoty, miłości, radości i tego wszystkiego, co e, i mądrości. Każda kobieta, każdy człowiek chciałby mieć. Więc tak, tak to sobie, tak to nasze spotkanie wyglądało. na dobrym dziękuję bardzo, pozdrawiamy. No jasne pudełko pełne dobrych <laughs> emocji i intencji. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplement diety Labotek Ton. Składniki tabletek Labotek rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj labotekton, Tom. Dostępny w aptekach. Termoizolacji nie ma nic nowego? Jest. System Termano. Oszczędny, wytrzymały, dwukrotnie lepszy od innych izolacji oraz odporny na gryzonie, grzyby i pleśni. Sprawdź na superdocieplenie.pl i wygraj Toyota Yaris. Termano. Superdocieplenie polskiego domu.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut po 11.00 patrzy w lewo Michał Melgański. Troszkę niedługiej, aczkolwiek istotnej historii proponuje dziś słuchaczom programu trzeciego. A wszystko za sprawą reedycji pierwszego albumu Władysława Komendarka, który pierwotnie ukazał się na płycie winylowej w 1987 roku. A może ósmym. Hmm. Dzień dobry miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni i o uwagę proszę tych słuchaczy, którzy interesują się historią polskiej muzyki elektronicznej. Po twójne pasmo przenoszenia. Cyklamenowe Wyspy to jeden z ośmiu utworów tworzących płytę Dotyk Chmur. Album powstał mniej więcej trzy się z grupą Exodus gdzie Władysław Komendarek wyciskał co tylko się dało ze swoich syntezatorów. Chęć tworzenia samodzielnie i niezależnie była jednak tak mocna, że zaryzykował solową karierę publikując najpierw na kasecie magnetofonowej nagrania opatrzone swoim imieniem i nazwiskiem, a potem dotyk chmur wytłoczony na winylu w pronicie. Teraz reedycja tego albumu ukazuje się na kompakcie i jak słychać jego brzmienie może powodować pewien uśmieszek, ale tak właśnie brzmiała polska muzyka elektroniczna tamtych lat, tak więc w dobie szukania tożsamości, zwłaszcza przez młodych melomanów, przyjrzyjmy się temu, co bez wątpienia wpisuje się w historię polskiej muzyki. To jest taka elektronika, jaką wtedy się grało. Wtedy ta fascynacja sprzętem cyfrowym. Wszelakim. Była bardzo mocna i to, co nam teraz się wydaje może trochę archaiczne, wtedy było niesamowicie nowatorskie, świeże brzmieniowo. No tak to właśnie wygląda, że w elektronice od kilkanaście lat to jest cała epoka, to jest, to jest cały wiek tak naprawdę. I tak jak teraz się wraca bardzo chętnie do brzmień analogowych, ja sądzę, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nagle się okaże, że te brzmienia cyfrowe są równie pożądane, równie ciekawe, bo po prostu nagle za nimi ludzie zatęsknią. Mówi Michał Wilczyński, szef wytwórni Gad Records. Jest na pewno znak czasów. Jest to jakiś dowód tego, jak się wtedy grało. I dość dobra chyba wycieczka po tym, jak. Wtedy znywatory brzmiały i co można było z nich ciekawego zrobić, bo komendarek wyczyniał na nich rzecz naprawdę nieprawdopodobna. Gdzie była nagrywana ta płyta? Przede wszystkim w Warszawie, w studio eksperymentalnym Polskiego Radia, gdzie komendarek swego czasu miał swoją taką małą bazę, ale on już wtedy zaczynał też nagrywać samodzielnie. Zdobył wielośladowy Macentofon i po prostu nagrał te płyty w domu. Nawet jeśli były miksowane później w radiu, to rejestrowane były w domu, w jego prywatnym studiu, w którym powstawało z czasem coraz więcej, coraz więcej utworów i tak właśnie... Właśnie ten do tych chmur powstał. Tak powstała też hibernacja numer jeden między innymi i bardzo duża ilość nieopublikowanych cały czas na z tamtego okresu. To jest płyta, którą Wojciech Komendarek nagrał pod koniec lat 80 Sam do końca nie pamięta kiedy, bo nagrywał wtedy bardzo, bardzo dużo muzyki i jest to pierwszy album Komendarka, który ukazał się na płycie winylowej. Fronić wtedy tłoczył już od ostatkiem sił i tak naprawdę to, kiedy ta płyta dokładnie została wytłoczona, do tej pory tego nie wiemy. Prawdopodobnie był to 87-88 rok. Ona została nagrana chwilkę wcześniej, w 86 mniej więcej. Natomiast kiedy ona tak naprawdę wyszła na rynek, to ciężko ustalić, ponieważ pierwsze recenzje prasowe tej płyty to jest dopiero rok 89, i to sama końcówka. Na kompaktowej reedycji do tych chmur znajdą Państwo dwa dodatkowe utwory opublikowane przed wydaniem albumu. Był to singiel zatytułowany Sen Szoguna. Dodatkowo trzy inne utwory z archiwum Pana Władysława, a całość zdobi oryginalna okładka sprzed 30 lat. I front, i tył okładki zachowujemy jak zwykle z oryginalnego wydania. W tym wypadku jest to grafika Aleksandra Jnuczewskiego, wówczas dość rozsłysowanego artysty, który między innymi też zrobił ty kapitana Nemo. Tak więc zawsze, zawsze, jeśli tylko jest taka możliwość, to chcemy te oryginalne okładki pokazać, bo, no bo tak to kiedyś ukazało, trzeba to zachować. Dotyk chmur. Premiera tej kompaktowej reedycji już w najbliższy piątek. A teraz fragment pierwszego utworu, który usłyszą Państwo po włączeniu płyty. Przed nami sen Szoguna. Które u jednych może wywoła wspomnienia, a u innych pewnie zdumienie. Ale w ten sposób właśnie raczkowała sobie polska muzyka elektroniczna. Brzmi, Michał Margański, dziękuję bardzo. Potujne pasmo przenoszenia a powróci jutro o tej samej porze. A teraz tak, tak, tak, ten punkt programu, na który wiele osób czeka. Andy dział do Barcelona, a tercera do radio Polonia. Nie mamy już zaproszeń na spotkanie z dział Macabre w czwartek w studiu imienia Agnieszki Oświeckiej, ale mamy jego nową powieść przed premierą, bo ta w środę, czyli jutro, a u nas już dziś do zdobycia ta książka, która nosi tytuł Cień eunucha w znakomitym przekładzie Anny Sawickiej, która zresztą także pani będzie tłumaczyła nasze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek przy Myśliwieckiej. Można spróbować zdobyć tę książkę, proszę mnie przekonać, pisząc michał.nogaśmałpa.polskiradio.pl to mój adres internetowy Michał.Nogaśmałpapolski-Radio.pl Proszę mnie przekonać, że właśnie do pani, pana, powinna trafić nowa powieść KB Cień Eunucha. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery serving something beyond me. But I don't. Tylko na antenie pojawił się zespół Fleet Foxes, a już ze ścianą dwóch miłośników bluesa, bo to piosenka zatytułowana Helplessness Blues, więc pozdrawiam państwa w imieniu Jana Chojnackiego i Piotra Barona, którzy są za szybą. Machamy, panowie też machają. A w studiu miłośnik futbolu Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry, no może trochę przesadę z tym miłośnikiem nie, futbolu. Nie, nie, nie, zaraz się okaże, że wcale nie. Będziemy mówić o książce, która nosi tytuł, a jakże aktualny, Legia Mistrzów. No właśnie, proszę Państwa, raptem w niedzielę Legia po raz kolejny zdobyła Mistrzostwo Polski. No i to jest oczywiście wielki sukces, ale też dla tego klubu na swój sposób normalność. Nic niezwykłego, prawdziwe wyzwanie, zawsze prawdziwym wyzwaniem dla Legii była Liga Mistrzów. I czy w tym roku uda się znowu wejść do tej europejskiej elity? Jak Pan uważa? Uważam, że nie wiem, bo nie za bardzo znam się na piłce nożnej, ale książkę przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, dlatego że wydarzenia, o których książka opowiada, pamiętam, śledziłem je z wypiekami na twarzy przed telewizorem. Był pan już wtedy na świecie? Tak, był pan oczywiście. Tak, miałem powiedzmy około 10 lat, jak dobrze pamiętam. Janku, no właśnie, powiedzmy jeszcze kto napisał książkę, bo to nie padło. E, myślę, że właśnie zamierzałem to teraz powiedzieć. Otóż e, od, do tych wydarzeń, do tego co było 20 lat temu, czyli właśnie do udziału Legii w Lidze Mistrzów możemy wrócić dzięki książce reporterskiej autorstwa Piotra Jagielskiego zatytułowanej Legia Mistrzów. Bardzo wymowny Tytuł. No i właśnie, czasy barwne, e, połowa lat 90. czasy trwającej jeszcze wciąż transformacji, raczkujące, ra, raczkującego kapitalizmu, bazarów e, szczękno. I tutaj do ciebie muszę się zwrócić. Czy to pamiętasz? Z kolei? Pamiętam to. Choć nie sprzedawałem. To nie, nie wiem nic na ten temat, tak. No ale właśnie, nagle dzięki sportowi dostaliśmy szansę jako kraj, jako naród, czy też taki właśnie bilet, żeby wejść do Europy, jakby wejść do tej Europy trochę na przekór temu wszystkiemu właśnie, że ta rzeczywistość jeszcze była taka bardzo szara. No i jakie były na to szanse i czy były jakiekolwiek podstawy, temu, żeby do tej Europy się dostać, jest ta książka. Opowiada o naszych aspiracjach i myślę, że zainteresuje nie tylko zagorzałych fanów Legii Warszawa. A jak te czasy, 20 lat temu, jak pamięta je autor, wówczas bardzo młody człowiek? Czy dla Legii Warszawa to były czasy chwały, czy jednak czasy wstydu? Dzisiaj są wspominane jako lata chwały oczywiście, ale po latach nawet porażka czy też szansa na sukces, który kończy się porażką, ostatecznie po latach wspominane jest jako sukces. Więc dzisiaj też te mecze z Panem Najkosem przegrane przecież, przegrany dwu z Panem Najkosem jednak... Czyli prze... ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Czyli ćwierćfinał Ligi Mistrzów, tak, to warto podkreślić, bo to... To było to... w marcu 1996 Dokładnie roku, tak. 20 lat temu ponad. Dokładnie tak, więc jednak te dwa mecze najważniejsze przegrane jakby nie patrzeć, jednak dzisiaj wspominane z nostalgią za czasami, w których w, których w Legii grało 11 polskich zawodników, można było się z tymi piłkarzami jakoś utożsamić nawet. Wtedy takim piłkarzem dla mnie był i chyba dla wielu kibiców był Leszek Pisz. Filigranowy, niepozorny, zupełnie rozgrywający drużyny. Geniusz środka pola. No z pewnością był to piłkarz, który nosił znamiona geniuszu i teraz jest pytanie o to, czy ten geniusz został w pełni wykorzystany i to jest pytanie właśnie o to, czy to jest historia sukcesu, czy porażki. i Wydaje mi się, że jednak porażki. Porażki, ponieważ e, chyba nie udało się wykorzystać całego potencjału tej drużyny, nie tylko z powodów obyczajowych, jakie wówczas rządziły polską piłką, która jedną nogą już była w kapitalizmie, z, z dużymi pieniędzmi i ściąganiem najlepszych piłkarzy z kraju i z zagranicy tych polskich, którym się nie udało za bardzo zrobić kariery za granicą, oni również ściąganie byli z powrotem do kraju, a drugą nogą jednak wciąż ta polska piłka tkwiła w, w garażu. Garażu, do powiedzmy, czyli lokalu gastronomicznym, do którego część drużyny chodziła po meczu, a czasami i przed meczami. Bez wątpienia rzecz w dzisiejszym profesjonalnym sporcie niecodzienna, by nie powiedzieć, nie do pomyślenia. Ale pamiętajmy, jesteśmy w połowie lat 90., a drużyna Legii właśnie awansuje do Ligi Mistrzów. No i przeżywa zderzenie z bogatym Zachodem. Szok był głównie natury organizacyjnej, to znaczy no, polska piłka dawny stadion przy ulicy Łazienkowskiej, nie nadawał się zupełnie do rozgrywek europejskich, nawet były przed pierwszym meczem inaugurującym całą przygodę Legii w Lidze Mistrzów, czyli meczem z Rosenborgiem Trondheim w Warszawie. Do samego końca wahano się, czy ten mecz ma się odbyć właśnie w Warszawie, czy przypadkiem nie w Berlinie, gdzie ten obiekt był znacznie lepiej przystosowany do wymogów profesjonalnej europejskiej piłki. No, problem polegał na tym, że po prostu tkwiliśmy w innej epoce. Byli działacze, którzy tylko się modlili, żeby, broń Boże, żaden wysłanik z UEFA ich o nic nie spytał, bo musieliby odpowiedzieć, a nie wiedzieliby w jakim języku odpowiedzieć po pierwsze, ani co odpowiedzieć, no bo to są takie tematy jak podgrzewana murawa, czy odpowiednie oświetlenie. Gdy przyjechali ci piłkarze mistrza Anglii, piłkarze Blackburn Rover z Alanem Shirerem wówczas w składzie, z Colinem Hendrym, z reprezentantami Szkocji, Anglii. I zobaczyli te, te bieżnie, te trybuny malutkie i gdzieś tam daleko odsunięte. No, zdziwili się. To tak ich obiekty treningowe nie wyglądały. Zwłaszcza, że oni przyjechali z nowoczesnego Ewood Park, świeżo e, zbudowanego. A Tim Flowers, bramkarz Blackburn Rovers, e, zadał wtedy bodaj Maciejowi Szczęsnemu, jeśli nie tak, pamiętam tak. pytanie, dlaczego gracie na, na swoim boisku treningowym? No i to jest po prostu bardzo, za, bardzo, bardzo zasadne pytanie, no dlaczego, jak, kto, kto by pomyślał, że można mecz Ligi Misów rozgrywać na takim obiekcie, no na pewno nie reprezentanta Anglii Team Flowers. No, myślę, że takich stadionów, jak ten dawny stadion Łazienkowski, to nigdy w życiu nie widział. Jest opowieść o delegacie UEFA, którym był dobry znajomy polskich działaczy i właściwie to był jeden z powodów, dla których on no też nie tak ręką po prostu i dopuścił ten stadion do... Tak, tak. No, no, no, to, to było tuż przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym z Panem Najkosem, kiedy no, sytuacja pogodowa niestety nie zadziałała na korzyść polskiej drużyny i boisko najpierw było zmrożone całkowicie. Tam była kilkunastocentymetrowa warstwa lodu i zmarzliny. Następnie zostało to boisko podlane jakimiś chemikaliami w, w nadziei, że one jakoś roztopią te zmarzlinę, w wyniku czego powstało po prostu wielkie błoto, w którym ci piłkarze usiłowali przez dwie godziny utrzymać równowagę bardziej niż grać w piłkę. Mówi się, gdyby Stadion na Łazienkowskiej był lepiej przygotowany tamtego dnia, to na pewno Legia ograłaby na najkos u siebie i, i, i jechałaby na rewanż w zupełnie innej pozycji i na pewno awansowałaby do tego półfinału. Ja jako dziewięcioletni wówczas kibic Legii Warszawy byłem o tym święcie przekonany. Co by było, gdyby. tak? To jest coś, co rzeczywiście dobrze opowiada o historii naszej piłki nożnej. Słowo o autorze. Piotr Jagielski to na co dzień dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Zajmuje się tam różną tematyką. chyba najbardziej kulturalną, między innymi teatrem i muzyką, zwłaszcza jazzem, fascynację piłka, piłką nożną zaszczepił w nim jego ojciec, którym jest znany dziennikarz, reporter Wojciech Jagielski. I tutaj taka refleksja, tak jak pokolenie pana Wojciecha ma swoją pamięć, swoją opowieść o wielkiej piłce, o orłach górskiego po prostu, tak Piotr opowiada o wspomnieniach pokolenia młodszego, a te dotyczą między innymi właśnie sukcesów Legii w latach 90. Sukcesy te przyszły w realiach, jak już powiedzieliśmy, raczkującego, nieco siermiężnego, zwłaszcza w porównaniu do dzisiejszej sytuacji kapitalizmu. I historia Legi świetnie o tym opowiada. Ta walka Legi o Ligę Mistrzów najpierw, a później o, o sukces już, już w tych rozgrywkach był możliwy dlatego, że przyszedł do klubu Prywatny Inwestor z taką dosyć dziwną, niejednoznaczną historią. No, ale jego pojawienie się sprawiło, że legia z klubu, który bankrutował, który właściwie. Mówimy o panu Januszu Romanowskim. Mówimy o panu Januszu Romanowskim, ówczesnym szefie mpik Sęk w tym, że przestał zajmować się piłką nożną, ponieważ jak to inwestor, uznał, że w pewnym momencie jego działalność została zakończona i przyszedł czas na, no cóż, na spieniężenie swojego zaangażowania w piłkę nożną, i wycofał się z niej, i w razie rozpadła się, czy musiała rozpaść się ta drużyna. I to, nie wiem, może przesadzę, ale mam wrażenie, że troszkę historia kapitalizmu w pigułce. Ale właśnie to, że, że ta drużyna mogła powstać dlatego, że on się pojawił i dlatego, że postanowił w nią zainwestować i ściągać tych piłkarzy i namawiać ich do gry razem, mimo tych wszystkich personalnych sprzeczek czy, czy, czy, czy niedopasowań i również przez niego niejako ona przestała istnieć. To jest bardzo ważne zdanie, wydaje mi się, które, które wypowiedział Jacek Bennasz, czyli jeden z piłkarzy tamtej drużyny, z którym miałem okazję rozmawiać właśnie do tej książki. I on powiedział, że gdy okazało się, że pan Romanowski się wycofuje z klubu, to jego pierwszą reakcją, reakcją Bednarza było oburzenie, że właśnie jak można taką wspaniałą drużynę teraz rozbić. I zaraz później przyszła chwila uświadomienia, że, że, że przecież pan Romanowski nie jest właścicielem, on jest inwestorem, to jest coś zupełnie innego. Skomplikowane relacje własnościowe w wczesnej Legii to jest osobna kwestia. Absolutnie sporo do powiedzenia o tam przecież także wojsko. Piotr Jagielski w tej książce rozmawia z zawodnikami, jak powiedział, z Jackiem Bednarzem, ale także m.in. Maciejem Szczęsnym, Krzysztofem Wieszczyckim czy właśnie Jerzym Podbrożnym. Nie udało się porozmawiać z Leszkiem Piszem, który nie dziediach, A na koniec spytałem Piotrka, Czym dla niego, człowieka dziś 30-letniego, a wtedy dziecka, które grało z kolegami na podwórku, wcielając się w rolę piłkarzy Legii, była praca nad tą książką? Czy to był jakiś rodzaj takiej konfrontacji z własnymi marzeniami, własnymi wspomnieniami? To była podróż sentymentalna z pewnością. Do czasów, kiedy piłka nożna znaczyła coś znacznie więcej dla mnie niż znaczy dzisiaj. Bo może do czasów, w których piłkę nożną się również uprawiało, a nie tylko oglądało... Ale głównie zależało mi na przedarciu się przez tę fasadę piłki nożnej, za którą ukrył się bardzo dobry temat. Tak stricte literacko, reportersko. Czyli drużyna, która właśnie w tej nowej Polsce usiłuje zaprowadzić nowe porządki. Jak trudne to się okazuje, znacznie trudniejsze niż być może się spodziewali, że, że, że będzie wyglądało. Jak ci zawodnicy usiłują pokonać właśnie te jakieś własne uprzedzenia, własne przyzwyczajenia często. I właśnie działać na rzecz drużyny, bo należy pamiętać, że w tej grupie, tak to się mówiło od zawsze, że była grupa bankietowa, której kierownikiem miał być Leszek Piszy i Pan Mandziejewicz. I grupa Szczęsnego, czyli dwuosobowy zbiór, czyli Maciej Szczęsny i Jacek Bednarz, którzy trzymali się na uboczu. I Jacek Bednarz był już wówczas prawnikiem, to też o tym, <grych> to dosyć niezwykła sytuacja. Że jako pierwszoligowy piłkarz jeszcze w Ruchu Chorzów studiował dziennie prawo i administrację w Katowicach. I, I Jacek Będrasz w pewnym właśnie tak z perspektywy tych 20 lat przyznał, że gdyby wówczas wiedział o, nie tylko o piłce, ale w ogóle o relacjach międzyludzkich, czy o, czy po prostu o ludziach, to co wie dzisiaj, to pewnie by inaczej zachował, żeby wówczas był troszkę mm, zbyt pryncypialny. No więc ja w ja, ja chciałem za, za tą fasadą piłki nożnej i, i czegoś, co mnie oczywiście porywało, interesowało jako kibica piłkarskiego, tej historii tych ludzi, którzy znaleźli się w pewnym momencie w tej, w tej Warszawie. Jedynym warszawiakiem w tej drużynie był Maciej Szczęsny, cała reszta. Pozjeżdżali się z, z, z całej Polski do Warszawy. I jak tutaj usiłowali w tej Warszawie stworzyć drużynę? drużne, która okazała się stuprocentowo warszawska, bo drużyna do której dziś kibice legi Wzdychają z jakimś tam rozrzewnieniem, że no właśnie, gdzie, gdzie ten Leszek pisz, gdzie ten Marek Jóźwiak? No. no właśnie, gdzie? Legia Mistrzów, książka Piotra Jagielskiego, polecamy. Mamy dla Państwa egzemplarze, też dodam, można się odezwać. 71335, koszt wysłania wiadomości, złotówka plus wat. 71335, a na antenie Bob Dylan. Melancholy mood Forever haunts me Steals upon me in the night Forever taunts me Ah, oh, what a lonely soul am I Stranded high and dry By a melancholy mood Gone is every joy And inspiration Tears are all I have to show No consolation All I see is grief and gloom Till the crack of doom, a oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood you blind me pity me and break the chains the chains that bind me won't you release me set me free bring her back to me Ah, melancholy mood się dzieją dziwne rzeczy Przemyśliwieckie nagle w studiu pojawił się Kuba Strzyczkowski, jakby już była dwunasta, a dopiero za pięć. Dziękujemy za spotkanie w do południa dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Próchnicka i Michał Nogaś. Osoby, które otrzymają książki Dział Makabe, cienia Nucha powinny szukać maili w swoich skrzynkach. Maili ode mnie. Kończy nasze spotkanie dziś. Nil Young, dziękuję. Do usłyszenia.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 31 maja to światowy dzień bez papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: wrażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.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 Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują Twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż pięć substancji aktywnych i dwie pielęgujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują Twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Steper grzybicy nie przepuści. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 17 maja, jest 12. Małgorzata majborska prażmowska Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o rządzie, który podsumowuje pół roku swojej działalności, wniosku o odwołanie marszałka Sejmu, szykuje go Platforma Obywatelska i wysłuchaniu publicznym w sprawie tzw. dużej ustawy medialnej. Rząd podsumowuje swoje pierwsze półrocze. Najpierw głos zabrała premier Beata Szydło. To jest obowiązek każdej władzy rozliczać się ze swoich deklaracji, ale też mówić uczciwie i jasno o tym, jakie podejmowane są działania i rozliczać się z tych działań. Ja przypomnę, że słowo minister znaczy ten, który jest na służbie i ta służba jest naszym obowiązkiem. Musimy zawsze pamiętać, dlaczego tutaj jesteśmy. Ze swoich działań rozliczają się teraz ministrowie. Pół roku działalności rządu Beaty Szydło postanowiła podsumować też Platforma Obywatelska. Grzegorz Schetyna mówił na konferencji prasowej, że rząd PiSu to rząd chaosu, złej zmiany, agresywnego traktowania opozycji, niszczenia Trybunału Konstytucyjnego i niezależności instytucji. Będzie wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Złoży go Platforma Obywatelska. Poinformował o tym szef klubu PO Sławomir Neumaj. Wyjaśniał, że powodem jest kneblowanie ust opozycji. W tym kontekście szef klubu PO mówił o 5 tysiącach złotych kary nałożonej na posła PO Tomasza Lęca. 14 kwietnia Lenz w Sejmie podczas rozpatrywania punktu dotyczącego wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosił się do przedstawienia wniosku formalnego, ale takiego wniosku nie złożył. Prowadził natomiast dyskusję z salą. Szef platformy Grzegorz Schetyna, zapowiedział, że PO będzie rozmawiać w sprawie poparcia tego wniosku z pozostałymi klubami opozycyjnymi. Dodajmy, że Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w jednym głosowaniu. W Sejmie trwa teraz wysłuchanie publiczne w sprawie tzw. dużej ustawy medialnej zakładającej m.in. przekształcenie mediów publicznych w media narodowe, a także wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej dołączonej do rachunku za prąd. Poza posłami rządu i opozycji w sali obrad są liczni przedstawiciele organizacji pozarządowych i kulturalnych. Są też dziennikarze, wśród nich reporter trójki Łukasz Walewski, z którym teraz się łączymy. Łukaszu, jaki jest cel tego wysłuchania i czy po tym spotkaniu w projekcie może coś się zmienić? No to się oczywiście dopiero okaże, czy jakieś zmiany zostaną wprowadzone do projektu. Natomiast jak mówi europosek Zbigniew Kuźmiuk z PiSu po licznych zastrzeżeniach Unii pod adresem twórców ustawy medialnej, to wysłuchanie publiczne da argumenty rządowi do odpierania ataków. No więc chcę wysłuchać tych uwag, żeby ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakichś debat w Parlamencie Europejskim, mieć argumenty mówiące o tym, że procedowanie nad ustawą było procesem otwartym. Z kolei Paweł Oszewski z PO ma nadzieję, że tym razem przedstawiciele świata mediów i kultury zostaną wysłuchani i będą mogli wyrazić swoją dezaprobatę wobec planów rządu. A nie tak jak już mieliśmy do czynienia przy małej ustawie medialnej, było to przegłosowane bez żadnych konsultacji wedle się politycznego. Dodajmy, że poza zmianami, o których wspomniałaś, które będą w tym wielkim pakiecie dużej ustawy medialnej, władze mediów narodowych, bo to przecież najważniejsze, będą wybierane przez Radę Mediów Narodowych, która ma być dopiero powołana. Jej członków powołają Sejm, Senat i Prezydent. Dziękujemy. Z Sejmu mówił Łukasz Walewski. Teraz smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł adwokat Maciej Dibła, jeden z największych autorytetów polskiej palestry. W czasach PRL-u obrońca w procesach politycznych, wieloletni dziekan Warszawskiej Izby Adwokackiej. Główne obchody 72. rocznicy bitwy o Monte Cassino jutro, ale już dziś w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie była msza w intencji żołnierzy II Korpusu Polskiego poległych walkach o klasztor i wzgórze. A na wieczór zaplanowano uroczystość przy pomniku III Dywizji Strzelców Karpackich. Zapowiadają pełniąc obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Tam z udziałem ministra obrony narodowej odbędzie się uroczysty Sabstrzyg. Przywołamy nazwiska poległych. Ta uroczystość jest niezwykle ważna dla byłych Karpatczyków, mówi kanonier Marian Szpak. Wielkie straty ponieśliśmy pod Monte Cassino. Ja ucelałem, a bardzo wielu moich kolegów tam widziałem poległych i do dzisiaj ich wspominam. W bitwie o Monte Cassino poległo około tysiąca polskich żołnierzy. Rannych zostało około trzech tysięcy. Z Rzymu Witold Banach, polskie radio. Rosja odbudowuje na anektowanym w antyrakietową bazę Wczesania, jak wyjaśnia dziennik Izwierści, zainstalowane na półwyspie Radary będą mogły wykryć wszystkie rodzaje rakiet wystrzelonych z obszarów morza Czarnego i Śródziemnego. Poradziecka baza Dniepr zlokalizowana jest w okolicach Sewastopola. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Moskwa jeszcze przez kilka lat dzierżawiła obiekt od władz Ukrainy. Ze względu na psujące się stosunki Moskwy z Kijowem, ostatnią dekadę budynki stały puste. Rosja zrekompensowała tę stratę w systemie obrony, uruchamiając nowoczesną stację radiolokacyjną w pobliżu Armawiru. Jednak rosyjscy eksperci w związku z rozbudową w Europie amerykańskiej tarczy antyrakietowej doradzili Ministerstwo Obrony odbudowę Dniepru. W ten sposób monitoring obszarów Morza Czarnego i Morza Śródziemnego będzie bardziej szczegółowy. Dziennik izwiezdnia wyliczył, że amerykańska rakieta typu Tomahawk wystrzelona z Morza Śródziemnego leci do Moskwy około dwóch godzin. Nowa stacja na Krymie pozwoli znacznie szybciej zareagować rosyjskiej obronie niż dotychczasowe systemy radiolokacyjne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Artro Blok Forte. Artro Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, słońca niewiele. Do tego na wschodzie burzowo, a nad morzem wietrznie. Od 10 stopni na Mazurach do 12 w centrum i na zachodzie i 13 na Podkrapaciu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Artro Blok Forte. Artro Block Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Oferta, w której się zmieścisz. 13 giga oraz rozmowy, sms -y i mms -y bez limitu do wszystkich za max 39 zł miesięcznie w usłudze 1 na wszystko. A jak nie używasz, nie płacisz. Kup na Sera trądzikowa? Ja już nie mam tego problemu, a ty? Wyciskasz, szorujesz, kremujesz, ale nic nie pomaga. Spokojnie jest suplement diety Visaxinum. Łykaj jedną tabletkę dziennie. Wiesz, dlaczego pomoże? Bo większa część Twojego problemu jest pod skórą, a składniki Visaxinum działają od środka. Oczyszczają i chronią Twoją skórę. Cera trądzikowa? Pff, już nie! I to ma sens. Visaxinum. Wyjdź z twarzą!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 Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać ze zniżki na stacji Shell. 15 groszy na litrze wybranych paliw Shell i Power Nitro Plus przy zakupie minimum 25 litrów, a także z innych zniżek lub u partnerów Visa. Wejdź na wiza.pl. pobierz kod, skorzystaj z oferty zgodnie z jej warunkami przy użyciu karty Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na wiza.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 9 minut po południu. Niemalże bez przerwy media informują o nadużyciach komorniczych. Często słyszymy o łamaniu prawa, braku odpowiedniego nadzoru ze strony sądów. Wiele czynności komorniczych kończy się sprzedażą zajętego mienia, mimo że dłużnik zgłasza skargę na bezprawność działań. Dochodzi również do kuriozalnych przypadków zajęcia w sytuacjach, kiedy nie ma do tego podstaw, a domniemany dłużnik nie ma żadnych długów i zobowiązań. W ubiegłym roku na antenie przedstawiliśmy słynną historię Rolnika z Podmławy, Radosława Zaremby. Komornik zajął ciągnik i szybko sprzedał na licytacji po zaniżonej cenie. Problem w tym, że pan Radosław dłużnikiem nie był, a komornik nie reagował na ewidentną pomyłkę. Niedawno media informowały o komornikach, którzy zajmują pieniądze wypłacane w ramach programu 500+. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości bezprawnie, choć tutaj zdania są podzielone i o tym również dziś będziemy rozmawiali. W ministerstwie tymczasem trwają prace na nad ustawą regulującą czynności, by komornicze nad właściwie zmianami w ustawie. Wśród zaangażowanych w pracę ekspertów jest m.in. Lidia Staroń, senator niezależna, która twierdzi, że nie może być tak, że przeprowadzane egzekucje mają wymiar wręcz bandycki i służą głównie korzyściom finansowym. Dziś pytanie, czy zasady pracy komorników należy zmienić, a moim gościem jest wspomniana pani senator. Pani Lidia Staroń, senator niezależna. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry pani. Od lat zajmuje się pani pomocą ofiarom komorników. Miałem przyjemność gościć panią na antenie. Audycja poświęcona była sprawie rolnika, który stracił bezprawnie ciągnik. To historia z końca 2014 roku. I co się zmieniło od tamtego czasu? Ustawa o komornikach sądowych, egzekucji pozostaje bez zmian? Niekoniecznie, bo zmiany przecież po drodze były. Oczywiście, że były zmiany po drodze, ale one były niewystarczające, były w mniejszym wymiarze. Ja złożyłam w tamtej kadencji projekt, właściwie trzy projekty. Pierwszy z nich mały projekt, wtedy kiedy komornik jest skazany prawomocnie, natychmiast traci prawo do wykonywania zawodu, wszedł już w życie. Wtedy, kiedy zawieszenie przez ministra sprawiedliwości staje się skuteczne, wszedł już w życie. Natomiast duża ustawa. Tą, którą proponowałam w tamtej kadencji, nie weszła w życie, była blokowana i, i powiem szczerze, że no tutaj w tamtej kadencji zwyciężyło lobby komornicze. Mam nadzieję, że w tej kadencji tak nie będzie. Zatem ale, jest ciągle potrzeba zmian i nowelizacji ustawy o komornikach sądowych egzekucji. panają różne pomysły, m.in. taki, aby komornicy byli pracownikami sądów, tak? Ale e, zanim jeszcze przejdziemy do samej ustawy, Aha. warto powiedzieć... To typu są nieprawidłowości. Dlaczego należy zmienić prawo i co dzisiaj się dzieje właśnie, że doszło choćby do sprawy odebrania e, ciągnika i sprzedaży za bestem dla Radosława Zaręby. Radosławowi Zarębie udało mi się pomóc, udało nam się pomóc. Natomiast jakie dzisiaj są problemy? Przede wszystkim e, to, co jest nagminne, to jest zaniżanie wartości ruchomości i nieruchomości. Mhm. Bardzo często jest tak, że... Tenże ciągnik, ale też inne ruchomości odbierane bezprawnie ludziom sprzedaje się za połowę, jedną trzecią czy jedną czwartą wartości Także dużo nieprawidłowości, to są nieprawidłowości jeżeli chodzi o kreowanie kosztów Komornicy niestety bardzo często to się dzieje, że te koszty kreują I mamy, taką, mamy taką dzisiaj interwencję za 150 zł, bo takie było zobowiązanie Komornik sobie naliczył trzy tysiące opłaty za poszukiwanie majątku. Mhm. Czy też asysta policji, gdzie komornik te pieniądze nie przekazuje się do policji, tylko bierze je, no powiem kolokwialnie, do kieszeni. Czy też eksmisje. To już jest nagminna sprawa w całej Polsce. Komornicy nawet, które nie uczestniczą w eksmisjach. Nie mają z nimi nic wspólnego, a czasami dowiadują się, że ta osoba eksmitowana już po czasie się wyprowadziła. Naliczają od tej eksmisji kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Pani czyli senator. Kreują, kreują te koszty no których faktycznie pani to, żeby... zdaniem po prostu nie ma. Ale wracając do których szczegółów i tych pomysłów związanych z umiejscowieniem. Ja jeszcze skończę, bo to są takie trzy punkty. Bardzo proszę. Brak, bo dlatego, no dlaczego zmieniamy prawo? Właśnie choćby, że w dzisiejszych przepisach. Komornik nie musi się rozliczać, nie musi udokumentować ani kosztów, ani wydatków. Albo jeżeli odmiera te przedmioty, to następuje bardzo szybka sprzedaż. I dlaczego doszło do sprzedaży ciągnika Radosława Zarymy? Dlatego, że Kodeks Postępowania Cywilnego na to pozwolił. Czyli zanim zajął się ten sąd, zanim rozpoznał skargę, zanim rozpoznał pobóstwo przeciw egzekucyjne, tego ciągnika po prostu już nie było, chociaż... Podkreślmy, on nawet nie był, nie był przecież dłużnikiem. Pani senator, ale te, te wszystkie sprawy, o których pani mówi, poruszymy w dzisiejszym programie zapewne. Tę sprawę pana Zaremby doskonale, myślę, słuchacze pamiętają i znają. Wrócę do tego pytania, bo to, to jest ważna sprawa. Pewnie nie spodoba się takie rozwiązanie Krajowej Radzie Komorniczej. Myślę o rozwiązaniu, kiedy to komornicy są pracownikami sądów. Ten, ten, ten pomysł by, będzie wprowadzony w życie? Ja powiem w ten sposób. Są dwie możliwości zmiany przepisów. Pierwsza to jest taka, o której pan tutaj, pan redaktor mówi. Jest to oczywiście decyzja polityczna, decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości i tutaj zespół przedstawia takie dwie propozycje. Pierwsza propozycja to jest taka, o której pan mówi, ja jestem zwolennikiem, rzeczywiście też takiego rozwiązania, żeby komornicy stali się pracownikami sądu. Ale jest jeszcze druga propozycja i te przepisy też są, że tak powiem, no już, już stworzone w bardzo, bardzo dużym obszarze. To jest tak jak dzisiaj, czyli prowadzą własne kancelarie komornicze, ale są zupełnie inny ustrój i zupełnie są inne zasady. Czyli prawo się zmienia. Przede wszystkim co się zmienia? Zmienia się, radykalnie zwiększa się nadzór komorniczy nad pracami komorników. Bo dzisiaj tego nadzoru e, faktycznie nie ma. Nadzór Pani? musi być rzeczywisty e, i... Dzisiaj sami widzimy wszystkich egzekucjach, które są prowadzone, że on jest wirtualny, fikcyjny. Pani senator, wedle danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, danych również Ministerstwa Sprawiedliwości, komornik w Polsce średnio, średnio zarabia 46 tysięcy... 000... 46 800, Tak, to jeszcze... są oczywiście tacy, którzy zarabiają więcej, pewnie jest bardzo wiele takich, którzy zarabiają zdecydowanie mniej. Ale w sądzie, jeśli takie rozwiązanie przyjmiemy, komornik zarabiał będzie 4, 5, może 6 tysięcy złotych, Zł. Komornicy argumentują, że spadnie skuteczność egzekucji. Jeśli ministerstwo przyjmie takie rozwiązanie, bo tak jak powiedziałam jest to decyzja tutaj pana ministra, to wówczas ja się bym nie obawiała wcale tego, dlatego że takie wynagrodzenie, tak jak dzisiaj widzimy przecież są ściągane opłaty skarbowe. Taka, takie uposażenie składa się zawsze wtedy z dwóch elementów. Pierwszy to element to jest to podstawowe uposażenie, one może być wysokości w zależności od propozycji, ale choćby referendarza, czyli w granicach sześciu tysięcy, nie tak jak pan mówi, czterech ponad nawet, ale to jest to podstawowe i wtedy kolejne w zależności od skuteczności, czyli ta... Druga część motywacyjna, prawda? Ja spotkałem się z tą mniejszym wynagrodzeniem przy okazji na przykład praktykantów. Komornicy, pani senator, jak wiemy, zajmują pieniądze pochodzące z programu 500. Mają do tego prawo? Nie, nie mają do tego prawa i zresztą tak samo jak nie mają prawa do tego, żeby zajmować A nie jest to jednak problem ustawodawcy, który, to znaczy, który nie ten... dopatrzył po prostu. Ja powiem inaczej. Ten bo ministerstwo. Trzeba doprecyzować, no ministerstwo... bo, mi... bo Problem polega na tym, że dziś Ministerstwo Sprawiedliwości wzywa do respektowania artykułu 833 paragraf 6 Kodeksu Postępowania tak. Cywilnego. Jak wiemy, no, za naruszenie tego paragrafu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna komornikom, tyle, że przed zajęciem y, komornik nie wie, na przykład konta, prawda, czy są tam pieniądze ze świadczenia tego, czy też nie. On, ale, nie, ma, on nie ma tej informacji. Y, tak, ale taką informację otrzymuje od domniemanego dłużnika, czy też faktycznego dłużnika i wówczas y, od takiego zajęcia natychmiast powinien odstąpić. Co może natomiast sprawdzić, co może zweryfikować? Y, oczywiście, że tak, natomiast te przejmując to to należy się taka weryfikacja, tak jakby choć dzisiaj wielokrotnie komornicy zajmują ruchomości te, które podlegają wyłączeniu, pomimo że przepisy. Jasno mówią, że nie można zajmować ruchomości gospodarstwa domowego, takie jak stół, lodówka, pralka. A były też... takie przypadki, tak. Ależ to są, no niestety, to są nagminne przypadki i mamy wiele takich sytuacji, kiedy tutaj wspomnę choćby ostatni taki przypadek, gdzie przed świętami Bożego Narodzenia, narodzenia ludziom, którzy mieli małe dzieci, zabrano stół, kanapę i pralkę. z tak? pralki nawet wyrzucono, wyrzucono pranie małego dziecka. Więc no niestety mamy takie przypadki, pomimo że przepisy mówią inaczej, ale to mówimy wtedy o bezprawiu, prawda? O działaniu, które rażąco wręcz narusza prawo. Natomiast przepisy należy zmieniać także w takim obszarze, gdzie tych uregulowań brakuje lub one są niewystarczające. I choćby y, możemy tutaj wziąć pod uwagę, tak jak powiedziałam o nadzorze, ale także udokumentowanie y, wydatków komornika, czy też kosztów komornika, żeby one były udokumentowane, żeby nie było tak, tak jak dzisiaj komornik wpisuje pozycję innej i y, Bóg raczy wiedzieć, kto się, co się pod tą pozycją znajduje, albo udział osób trzecich. Y, I to też jest nagminne w sytuacji, kiedy... Odbierane są ruchomości na przykład samochody, wtedy wpisuje się udział osób trzecich i kreowane są takie koszty jak laweta, jak dozór, czyli parking, jak sprzedaż komisowa. Ja też wnoszę o likwidację sprzedaży komisowej. się nalicza taksę komisową i było to dobre kiedyś w PRL-u, kiedy tam były w komisie wartości no prawie rynkowe, ale nie dzisiaj kiedy ta sprzedaż powinna być Pani senator, Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze jak zwykle teraz chcę dać szansę na komentarze słuchaczom. Lidia Staroń, senator niezależna, jest moim gościem 19, prawie 20 już minut po południu. Dziś pytanie, czy zasady pracy komorników należy zmienić. Siedem trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam strony internetowe, tam proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. A nawet przeciw. your scenes, don't lose your head of dreams, boy you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, get the bridges fall down, don't lose your head of steam, young man, I'm counting on you, And oh, oh young man, I'm counting on you to get me to the other side. Whatever you do is up to you but do me this do don't lose your head of dream young man I'm counting on you and woah young man I'm counting on you 22 minuty po południu tu trójka a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja pan, nie, nie słucham od początku audycji, ale przed chwilą rozmawiał pan z gościem i pani powiedziała, że komornik wyciągnął pranie mojego dziecka i zabrał pralkę. Mhm. I jak, o ile dobrze zrozumiałem, było to działanie bezprawne. Ja tak sobie myślę, jakim trzeba być człowiekiem, żeby niezgodnie z prawem, mając tego świadomość, zrobić jakieś rzeczy. No i to tylko taka refleksja, ale nie mogłem się powstrzymać. No Pan Andrzej, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, witam. Halą. Dzień dobry. Dzień dobry. W trakcie dyskusji o komornikach, jakby chciałbym się podzielić ze swoimi dwoma doświadczeniami z komornikami. Otóż jedne, jedno do 15 lat jeszcze przed zmianami przepisów i drugie całkiem niedawno, bo sprzed pół roku. Otóż... Ani przed zmianami komornikowi się nie udało ściągnąć nawet grosza 30 tysięcy zasądzonych. Teraz mnie to ponad 30 tysięcy też komornikowi się nie udało ściągnąć ani grosza. Więc jest pytanie, czy bezprawne działanie komorników to jest tylko minimalna 1, 2 czy 3 procentowa patologia, a czy jakby taka dosyć mało skuteczna działalność komorników, czy to nie jest problem? bo być może najłatwiej było, to co zawsze się mówi, że komornikom łatwo jest ściągać od ludzi, którzy są tak powiem, słabo zorientowani w prawie, natomiast od tych, którzy z premedytacją oszukują i kradną, komornicy nigdy nie są w stanie niczego ściągnąć naliczając przy tym sobie jakieś koszty. Dziś pytanie, czy zasady pracy komorników należy zmienić. Pan Grzegorz komentuje, wystarczy, by komornik obligatoryjnie odpowiadał własnym majątkiem za bezprawne zajęcia. Gdyby taki człowiek musiał z własnej kieszeni zapłacić za ten wspomniany ciągnik, to siedem razy sprawdziłby, czy ma prawo go zająć. 24 minuty po południu. Moim gościem jest pan Bartosz Ścisłowicz, właściciel zakładu bieżnikowania opon w Makowisku. Witam pana, Dzień dobry. Dobry, Nieco bliżej mikrofonu pana proszę. Przez cztery lata walczył pan w sądach o swoją własność niesłusznie zajętą przez komornika. Ta sprawa jest sprawą już zakończoną? No niestety niekorzystnie dla mnie, ponieważ w sądzie drugiej instancji też są odrzucony. No niestety straciłem te pieniądze bezpowrotnie. A duże pieniądze pan utracił? No, szacuję, że około 80 tysięcy złotych na chwilę obecną. E, e, a co by stało się powodem tej całej historii? Problem polegał na tym, że Komornik nie sprawdził, czym, czyj majątek zajmuje, tak? Tak, jest zakład produkcyjny, który, który prowadzę zajmuje się na terenie bardzo dużym, bo to jest kilka hektarów i działa tam, działały tam trzy firmy. Komornik przyjechał na, na ten teren i zajął po prostu nieruchomości również moje. Które tam się czyli komornik zajął Panu urządzenie do bieżnikowania opon, a Pan tłumaczył, że to nie o Pana w całej sprawie chodzi? No oczywiście, że tak. Nie faktury zakupu przed kilku lat na to urządzenia. Była pisana prośba przez dłużnika, który poświadczył, że te urządzenia nie należą do niego, tylko są moją własnością, a niestety nic to nie pomogło. Wspomniał pan o zadośćuczynieniu, o które pan walczył. Przegrał pan tę sprawę, z tego co pamiętam, zdaje się, że w wyniku niedotrzymania pewnych terminów, tak? Tak, złożyłem połudców, tak zwane ekscydencyjne, ekscydencyjne w przeciwko, w przeciwko komornikowi. No i wróciłem do swoich obowiązków. A Moje obowiązki polegają na tym, że dużo podróżuję, więc pojechałem w delegację. Po powrocie z delegacji dowiedziałem się, że sąd wrócił mój wniosek, ponieważ nie opłaciłem go, czyli w ogóle nie wiedziałem, że trzeba taki wniosek płacić. Mm -hmm. Moim błędem było też to, że nie skonsultowałem się z prawnikiem, który by mi pomógł, tylko postarałem się radzić sobie sam, jak tylko mogłem. No niestety skończyło się to, jak się skończyło. W ogóle komornik nie chciał za dyskutować w tej sprawie, więc po prostu no... A sąd, sąd wiedział, że komornik działał bezprawnie? Sąd wiedział, że zajęto nietomienie, które należało zająć? No oczywiście, że tak wyznawali dłużnicy tej sprawy, którzy poświadczali, że to były urządzenia moje, a nie ich. Poświadczały osoby, które urządzenia, ponieważ urządzenia, które zostały zajęte przez nich, to były kupione dużo, dużo wcześniej, kilka lat wcześniej przed tą egzekucją, mm -hmm. więc część dokumentów posiadałem w księgowych, resztę nie, nie, nie posiadałem, więc prosiłem osoby, o które kupowałem, żeby to o tym, że ja nabyłem te zbiorniki wcześniej, no ale niestety też to nie pomogło. Maszynę dość kosztowną w końcu pan odzyskał? No niestety nie. A nie? Niestety nie zostałem. No tutaj co? Została ona przez komornika, no i na to miejsce zostałem zmuszony do zakupu kolejnych maszyn. Po wartości rynkowej czy zaniżonej? No o rynkowej niestety. Znaczy mówię o wartości sprzedanej nie, o, maszyny e, przez wartość, komornika. E, no ja urządzenia te zakupiłem za około 40 tysięcy złotych na temat komornik, z tego co pamiętam, to już było dawno, dawno temu więc to było za około 15 tysięcy złotych. Dziękuję panu za rozmowę. Pan Bartosz Ścisłowicz, pozdrawiam. pozdrawiam pana, był moim gościem właściciel zakładu bieżnikowania opon w Makowisku. 27 minut po południu, Sebastian Kaleta, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy podjąć gruntowną reformę systemu działania egzekucji komorniczej. Takie prace zostały podjęte w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powstał specjalny zespół, którym na prośbę ministra Zbigniewa Ziobro kieruje wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Główne założenia, które przeświecało tej reformie to przede wszystkim po dokonaniu analiz tego, w których miejscach egzekucja komornicza działa w Polsce nieprawidłowo, całościowa, kompleksowa zmiana przepisów, które właśnie dotyczą egzekucji komorniczej. Założenia, które przeświecały tej reformie, to przede wszystkim zwiększenie procentu ściąganej wierzytelności przez komorników, ponieważ wszelkie dane wskazują, że egzekucja w Polsce jest dosyć nieskuteczna. Tak samo w tym momencie warto pamiętać o pewnych kontrowersyjnych sprawach, które związane były z zajęciami komorniczymi. Przede wszystkim dochodziło do nieprawidłowości w zajmowaniu majątków Osób, które dłużnikami wcale nie są, więc przepisy, nad którymi pracujemy zarówno mają służyć temu, by skutecznie pozwalać egzekwować wierzycielom ich wierzytelności, ale jak również bronić sobie trzecich dłużników przed nadużyciami ze strony komorników, czy w innych sytuacjach, które w obecnym systemie budzą wątpliwości czy też kontrowersje w opinii publicznej. Pan Christian pisze i komentuje zmiany postulowane przez Panią Stanoń wpłyną negatywnie chociażby na egzekucję alimentów, a czy na tym nam zależy skutecznie w alimentach okaże się bliska zeru. Ja nie wiem, panie Krystianie, czy w sprawie egzekucji alimentów w Polsce cokolwiek jeszcze może zaszkodzić, skoro zaległości sięgają miliardów. W tej chwili pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halą? Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Rozmawiamy cały czas o pracy komorników. Tak, dziś pytanie, czy zasady pracy komorników należy zmieniać. Tak. Tylko y, pytanie należy by zacząć, kiedy komornik wkracza. Jest najpierw postępowanie sądowe mm -hmm. wobec dłużnika. Jest, jest, ten dłużnik, jest ten dłużnik winien komuś pieniądze. Jeżeli to jest firma, której ktoś nie płaci, więc firma traci na tym traci. Tracą jej pracownicy. Znam firmy, które w wyniku nieścia, nieprzepłaconych pieniędzy upadły i zwolniły pracowników. Słuszna uwaga, panie mówi, Andrzeju. Dlaczego nie mówi się o tym. Ale y, mówi się, tyle tylko, że... Bo to często argument ten nie, mógł pada, mógł że mógł jest mógł druga się strona medalu. Mówi o dłużnikach. Mm -hmm. Dłużnik, długi powstały z Są y, przypadki, że długi powstały w sposób losowy. Panie Andrzeju, ale A my i... nie mówimy o dłużnikach dzisiaj. My mówimy de facto o ofiarach. O takich ludziach, którzy, y, którym w sposób no. y, bezprawny zajmowano na przykład mienia. Yy, wie pan, powiem taki przypadek. Komornik zajmuje samochód yy, znany mi. Następnie przychodzi osoba z umową kupna sprzedaży mm -hmm. antydatowaną. Co komornik biedny ma zrobić, jak ten samochód już sprzeda? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zgadzam się z przedmówcą, który teraz bezpośrednio przede mną wystąpił, chciałbym do tego nawiązać, w związku z tym, że od 15 lat współpracuję z komornikami jako pełnomocnik różnych wierzycieli zresztą mm -hmm. i to, o czym wspomniał przedmówca, jest bardzo istotnym elementem problemu, którym się Państwo zajmujecie, bo skąd się biorą ofiary? Ofiary biorą się stąd, że bardzo często te ofiary tylko kryją się na ofiary, natomiast bardzo często są to spryt względni naciągacze, doprowadzające do niekorzystnych rozporządzeń majątków tych, którzy na początku kiedyś tam zaufali. Następnie rysuje się taki w dużej mierze i bardzo często nieprawdziwy obraz do urzędnych komorników, którzy mm -hmm. robią to tylko po to, żeby samemu zarobić. Zapominamy o wierzycielu, który często jest dużo bardziej bezradny, a ofiarą są się już kilka wcześniej to, i to w momencie, w którym nie wiedział, że ktoś kto do niego przychodzi po to, żeby zawrzeć umowę, kontrakt. Mm -hmm pożyczyć pieniądze, doprowadzić go do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Już na koniec ostatnie zdanie. W związku z tak. tym, że ja od 15 lat współpracuję z komornikami, to muszę panu powiedzieć, że ostatnia zmiana chyba bodajże z 2006 roku, która pozwoliła komornikom poruszać się po terenie, po terenie całej Polski, była fantastyczną zmianą. Z tym, te zmiany zresztą wprowadziły rząd z koalicji, koalicji PiS-u bo jeżeli wspomnę poprzednie działania egzekucyjne, mhm. gdzie komornicy mogli się poruszać w zakresie ruchu. Ta ta skuteczność egzekucji i, na i prawdopodobieństwo na trafienie Panie Wojciechu, miało być jedno zdanie. I, i, już, już kończę. Nie zapominajmy o tych bo to dużo czasu. I tu postawmy kropkę, argument padł. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Tak, ale nie wiem, czy to teraz Dzień dobry ja mam... to pan, tak, witam pana. Ja też nawiążę niestety dla pana tematu audycji do tych dwóch poprzednich wypowiedzi i powiem tak, że nie chcę tu w szczegóły żadne wchodzić, bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast niestety trochę mnie nawet bardzo wzburza kwestia nagłaśniania tematu tych wszystkich ofiar działań komorniczych, natomiast niezwracania praktycznie ja nie spotkałem się jeszcze z audycją, w której by ktoś Zwrócił uwagę na ofiary właśnie tych działań ludzi, którzy naciągają i później w efekcie dochodzi do tego, że trzeba dochodzić swoich swojej wierzytelności. Ja od 12 lat... Próbuje pan odzyskać tym, swoje pieniądze. Odzyskać mhm. swoje pieniądze, tak, i to, co pan mówi o wyciąganiu czyjegoś prania z pralki, to może dzisiaj rzeczywiście spektakularnie wygląda, natomiast... Ktoś wcześniej poniósł stratę, której ten ktoś, kto, komu dzisiaj się wyciąga to pranie, on też pośrednio komuś innemu to w cudzysłowie pranie wyciągnął i tego się nie widzi. I wzburza mnie to, że tak bardzo dużo się mówi o tej y, pracy komorników, która jest bardzo negatywnie oceniana, a w ogóle praktycznie się nie mówi o tych ofiarach. O tych pozytywach wynikających z tej pracy. 27 minut. Do 13. Jacek Wilk. Ugrupowanie z 15. Z jednej strony trzeba objąć komórników większym nadzorem, bo zdarzają się takie Dziwne w przypadki, w których oni nie, dokonują egzekucji albo nie z tego majątku, co powinni, albo wręcz z od osób, których nie powinni dokonywać egzekucji. Z drugiej strony no, komornicy też często wykazują się taką, zamiast nadmiernej aktywności, to wykazują się niestety brakiem aktywności. Są sprawy, w których rzeczywiście na wyegzekwowanie należności czeka się przez parę ładnych lat, co powoduje oczywiście naturalne opóźnienia Różne zatory płatnicze i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie potrzebne są jakieś mechanizmy, dzięki którym komornicy z jednej strony będą bardziej intensywnie prowadzić działania egzekucyjne, a z drugiej strony no, nie będą ich prowadzić tam, gdzie nie powinni i przeciwko tym osobom, którym nie powinni prowadzić takich działań. Aczkolwiek też trzeba uczciwie powiedzieć, że no te przypadki bardzo głośne dotyczące bardzo drastycznych spraw, gdzie faktycznie kobarnicy złamali przepisy, są na szczęście stosunkowo radkie. Biorąc pod uwagę skalę liczby egzekucji dokonywanych w Polsce, to jest bardzo mało, aczkolwiek no to nie zmienia faktu, że też trzeba działać w tym kierunku, aby zupełnie eliminować tego typu pomyłki i nadużycia kobarnicze. 26 minut do 13. Pan dr Rafał Łyszczek, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej jest moim gościem. Witam pana panie prezesie, kłaniam się. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy mojej ulubionej stacji radiowej. Hmm. Witam pana, panie redaktorze. Dzień Kłaniam do... się panu. by W nawiązaniu jeszcze do tych telefonów sprzed chwili powiem, że nikt oczywiście nie postuluje, by zawód komornika likwidować, zwłaszcza, że często, o czym by warto pamiętać, występują w imieniu ludzi w prawie, broniąc ich racji, broniąc ich pieniędzy, ale z drugiej strony by często również w tym programie dzisiaj ludzie pytają, jak to możliwe, panie prezesie, że uczciwi ludzie, którzy nie mają nie mają żadnych zobowiązań. Zaległości, którzy należycie rozliczają się, płacą podatki, padają ofiarami działań komorniczych. Jak to możliwe, że w efekcie mm, czynności komorniczych tracą bezprawnie mienie? Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no, do takiej sytuacji oczywiście nie powinno dochodzić. Mówimy o tych rzeczywiście jaskrawych, bezprawnych i tutaj jakby między nami jest pełna zgoda. Mm -hmm. Do takiej sytuacji nie może dochodzić i bardzo ostroję oceniamy. Kilkukrotnie Pan poruszył w dniu dzisiejszym sprawy z końca 2014 roku. pana. A, chciałem o to Pana sprawnie. zapytać właśnie o ten finał sprawy Andrzeja K. Komornika, który prowadził czynności w tej sprawie poprosiłbym tylko o rozróżnienie dwóch rzeczy. Czynności dokonywał rzeczywiście asesor. Pan tak. mhm. I tu chciałem właśnie podkreślić, jak ostro działamy. Otóż organ samorządu wydalił tego człowieka z zawodu na no, drugiej instancji, ale to już jest sąd powszechny, nie, nie, nie organ No właśnie, bo płyta jest tu ciekawa. No, kara została złagodzona i to dosyć mocno, bo my wydaliliśmy go z zawodu sąd orzekł grzywnę w wysokości 8 tysięcy złotych. Kara, ja. kara została de facto zniesiona. B bądźmy uczciwi w ocenie tego no, powiedziałem wyroku. Powiedziałem złagodzona, panie redaktorze, i to bardzo mocno, bardzo mocno złagodzona. My stanęliśmy na stanowisku, czy raczej nasz organ, że no nie ma żadnego tłumaczenia dla takich sytuacji. Mhm. Najostrzejszą karą, którą my możemy jako korporacja zastosować, jest wydalenie z zawodu i taka kara została przez nas orzeczona. Y Panie prezesie, dlaczego komornik nie jest w stanie sprawdzić, po prostu sprawdzić, czy istotnie zajmuje mienie dłużnika, a nie osoby postronnej? To jest takie trudne? Znaczy, panie redaktorze, w wielu sytuacjach oczywiście w stanie sprawdzić, natomiast i tutaj nie ma żadnej dyskusji między nami, że jeżeli ma, ma możliwość sprawdzenia, to bo powinien Bo wie pan, do robić. czego, do czego mhm. dążę. Przepraszam, że przerywam, bo to są Bardzo tak kurioza, kuriozalne przypadki, że będę ostrożny. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że komornik wie, że działa bezprawnie. Ale chodzi o zbycie atrakcyjnego zajętego mienia, na przykład ruchomego. Pan zna takie przypadki. Jeżeli występują takie sytuacje, to jest zawiadamiona prokuratura i to jest właściwy organ, który powinien prowadzić postępowanie, bo są zbyt ostre sytuacje, aby je mierzyć wyłącznie postępowaniem dyscyplinarnym. Jeżeli jest taka, taka sytuacja, o której pan powiedział, to stanowi ono przez i powinna być ścigana z całą surowością. Dziś w rozmowie, jak być może pan słyszał z panią senator Lidią Staroń, poruszyłem sprawę zajęć dotyczących pieniędzy pochodzących z programu 500+. Plus. Przyznam, że akurat w, w tym wypadku mam wątpliwości co do interpretacji postępowania, kodeksu postępowania cywilnego i zapewnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyznam, że mnie nie, nie przekonują, choć padł argument na antenie, być może pan słyszał, że przecież na wniosek osoby, której konto na przykład komornik zajmuje, komornik może sprawdzić, czy rzeczywiście korzysta z programu 500+. I postaram się jak najkrócej odpowiedzieć panie redaktorze, Bardzo po pierwsze proszę. jeżeli chodzi o zajmowanie świadczeń z programów 500 nie słyszałem o przypadku, żeby jakikolwiek komornik zajął świadczenia z programu 500+, nie słyszałem o takiej sytuacji natomiast pojawiają się i w naszej ocenie aż żałuję, będą się, aż żałuję że można, nie, nie zabrałem niestety, nazwiska rodzinę. no ale to mhm. ja wiem o kim pan już zapewniam. A, natomiast pojawiają się niestety będą pojawiać się sytuacje w której komornik zajął często rok, dwa, trzy lata temu konto dłużnika i na to konto wpływają środki pieniężne. I to jest podstawowy problem, Szanowni Państwo, Panie Redaktorze. Otóż Komornik nie ma żadnego dostępu do konta, dłużnika, nie wie, jakie tam środki się znajdą i nie ma możliwości sprawdzenia. Oczywiście, te świadczenia nie podlegają egzekucji i nie ma najmniejszej dyskusji między nami, co do tego tematu. Ale wiadomo, Natomiast... no tak, ale nie, to przyznam, ale można, ja, ja... Wiem, że, ja wiem, że nie może zajrzeć do konta i zweryfikować, skąd, co, skąd są te pieniądze. To jest sytuacja jasna. Ja nie mhm. o takim przypadku mówię. Ja mówię o sytuacji, że składam dokument, świadczący o tym, że korzystam z programu 500+. I w tym momencie rozumiem, że pan to robi. Przepraszam, bo nie usłyszałem? Rozumiem, że robi pan to u komornika, tak? Tak, tak oczywiście. W tej części te środki nie podlegają egzekucji i to jest oczywiste. Wszystkie banki w Polsce, ale również inne instytucje otrzymały, otrzymały takie informacje, że to nie podlega egzekucji. Ale jeżeli można, panie redaktorze, Bardzo proszę. bo nie mamy troszeczkę dla nas ważny temat. Otóż mhm. problem, o którym teraz rozmawiamy, Krajowa Rada Komornicza dostrzegła już wiele tygodni, w zasadzie miesięcy temu. Informali, informowaliśmy innymi kancelarię, pani premier Szydło, Między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, że takie sytuacje niestety będą się zdarzać i w naszej ocenie nie ma w tym komornika. Te konta są często zajęte rok czy dwa lata temu. Ja mogę powiedzieć tak, słyszałem szereg komunikatów, w tym ministra sprawiedliwości. Wydaje mi się, że najlepszym argumentem jest to, że argumentację Krajowej Rady Komunczy podzielił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, mhm. który wniósł projekt ustawy nowelizującej, ustawę o... E, ustawie o 500. Plus. Tak, I między mogę powiedzieć innymi. Tak, że w uzasadnieniu tego projektu jest dokładnie Zmiana to, KPC i zmiana prawa bankowego. Dokładnie tak. I to ja my z zadowoleniem to przyjmę, dlatego, że to, co jest w uzasadnieniu projektu pana prezydenta, jest prawie dosłownym po, powtórzeniem tego, o mm -hmm. co prosiliśmy, o co pisaliśmy bardzo dawno temu. I to jest tylko przykład na to, że są takie sytuacje, w której organy samorządu, komornicy widzą problem, chcą go rozwiązywać jeszcze przed, alarmują, sygnalizują i tego nikt nie słucha. I bardzo bym prosił o takie mocne wyartykułowanie tego stanowiska, że mhm. nie znam komornika, który zająłby świadczenia 500 plus bezpośrednio, na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie znam takiego komornika. Natomiast coraz częściej wychodzą sytuacje, sytuacji, że zajęte są wcześniej konta, na które te pieniądze wpływają. Mhm. Jeżeli taka osoba zgłosi się do komornika... On powinien i mam pełne przekonanie, że to zrobi każdy komornik. A jeżeli, a jeżeli nie zrobi, to rozumiem, że można interweni interweniować w Krajowej Radzie Komorniczej. Między innymi na podanym przez pana przykładzie, w momencie kiedy komornik dowiedział się, mówimy o rodzinie, w której była szóstka dzieci aż, prawda? Tak. W której komornik dowiedział się o tej sytuacji, natychmiast zareagował, odzyskał te pieniądze i te pieniądze zostały wypłacone. Panie prezesie, ta sprawa a czy ważna jest jedną z wielu i poruszoną przy okazji naszego dzisiejszego spotkania rozmowy, bo pytanie brzmi, czy zasady pracy komorników należy zmienić? Jeśli pan pozwoli, porozmawiamy o tym przy okazji naszego drugiego spotkania za kilka minut. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Doktor Rafał Łyszczek, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, jest moim gościem siedem trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Witam. Witam pana. Chciałem się to przede wszystkim odnieść do sytuacji osób poszkodowanych w sposób no, no, jakby nieprawny. Tak? Czyli ci, którzy muszą płacić za to, co zaciągnął ktoś inny. Tak. I tu wydaje mi się, że jest dość słaba ochrona. Powiem tak, jest w tej chwili prawo, które pozwala, ono funkcjonuje parę lat, zarejestrować firmę na przykład, nie wiem, na pana adresie domowym. Mhm. Chodzi o to, że y, Urząd Rejestrujący nie ma obowiązku, nawet bodajże nawet prawa, sprawdzać czy osoba, która rejestruje firmę, ma prawo do lokalu. Ja, nie wiem, nawet kiedyś była taka chyba informacja, że ktoś zarejestrował na wiejskiej chyba cztery, czyli w sejmie firmę. Że pewnie w... zenerwowany. Co to oznacza? Że jeśli Iksiński zarejestruje firmę u pana, to pan nawet nie wie, że ta firma jest zarejestrowana. No bo to skąd ma pan wiedzieć? Zaciąga długi, sprawa trafia, nie wiem, do sądu komornika i co się potem dzieje? Przychodzi komornik, Budzi pana i mówi, że egzekwuje Majątek tej firmy, która zaciągnęła te długi Pan mówi, mhm. fir żadnej firmy tu nie ma, prawda? Przecież jakiś błąd No niestety komornik Błąd mówi. nie błąd, mhm. komornik może Panu zająć samochód, nie wiem co Cokolwiek, Zadności, cokolwiek. I teraz aha, i może to na drugi dzień sprzedać Za tak? 17 minut, godzina 13 Program trzeci, siedem trójek Na początku 22 Pytanie dziś, czy zasady pracy komorników Należy zmienić Michał Szczerba, Platforma Obywatelska to musi być przedmiotem analizy. W poprzedniej kadencji została dokonana nowelizacja ustaw o komornikach sądowych, w wyniku której Przekazaliśmy jako ustawodawca szerokie uprawnienia samorządowi komorniczemu w zakresie dyscyplinowania członków tej korporacji zawodowej. Dodatkowe instrumenty działania i nadzoru otrzymał Minister Sprawiedliwości. Nowa ekipa musi dokonać oceny, czy ten okres funkcjonowania nowych przepisów jest wystarczający i czy te przepisy, w szczególności samą działalność samorządu komorniczego w zakresie eliminowania czarnych owiec z tego zawodu w celu oczyszczenia tego środowiska przyniosło spodziewany rezultat. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witamy pana. Halo? E, witam pana, witam, witam państwa. Ja jeszcze chciałbym zwrócić na jeden element. Oczywiście trzeba zmienić zasady pracy, a przede wszystkim nadzór nad komornikami. Na pewno pan pamięta tą sprawę komornika z Poznania, Michała R., który przez ileś tam lat zatrzymał dla siebie parę milionów złotych, które zajmował gdzieś tam w trakcie egzekucji. No ja nie wiem, to chyba gdzieś jakieś bilansy powinni robić wpływów i wypływów ze swoich kancelarii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pan Adam. Panie Adamie, Hallo. Kłaniam się. Dzięki. Dzień dobry. dobry. Ja chciałem powiedzieć, że największymi ofiarami tej sytuacji są sami komornicy. Mhm. Dlatego, że problemy to kreują tak naprawdę media Kreują politycy, gdyż albowiem, jak przedmówcy powiedzieli, ofiarami są również wierzyciele, bo nikt nie zwraca uwagi na to, że tak jak powiedział pan wcześniej, że osoby, które są poszkodowane najczęściej biorą w tym udział. To są osoby bliskie mhm. dwóżnikom, osoby, które swoje prawa wykazują broniąc sytuacji dłużnika. Nie mamy wiedzy, czy... Na przykład teściowa, która posiada luksusowy samochód warty 100 tysięcy czy 200, nie jest samochodem dłużnika, w którym dłużnik się porusza, mhm. ubezpiecza go. Więc, moim zdaniem, gdyby nie było tej nagonki. Nie byłoby również tych, tych sytuacji, o których mówimy. Pani Emilia komentuje, należy zwrócić uwagę na to, kto wydaje tytuł wykonawczy, kto powinien weryfikować dane znajdujące się na tym tytule. Za każdym razem mówi się o błędzie komornika, a nie o błędzie lub braku dokładności sądu, który wydawał tytuł. A to podobno sądy, komentuje słuchaczka, sprawują nadzór nad egzekucją. Pan Jerzy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, Pan powiedział, że istnieje uzasadnione przypuszczenie. Ja uważam, że jest pewność, że po prostu wśród komorników są ludzie nieuczciwi. I samo środowisko powinno się oczyścić z takich ludzi. Bo oni, gdyby występowali przed sądem, nie mogą się tłumaczyć w ten sposób, że Wysoki Sądzie proszę o uniewinnienie, o zabiłek, ale nie tego, co on mm. chciał. Ponieważ oprócz imienia i nazwiska jest jeszcze pecel. I jeżeli zajmuje jakąkolwiek nieruchomość, to ma ten pecel, który może się podsłużyć, jak dwa razy dwa jest trzy, bo cztery by było za dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo. No uważam, że powinno coś się zmienić w tej ustawie o komornikach, ponieważ w moim przypadku komornik w tamtym roku zajął mi 100% wynagrodzenia. Zgłosiłem to do prokuratury. Prokuratura niestety odmówiła mi wszczęcia postępowania. Do sądu również zgłosiłem ten problem. Sąd również mi odmówił. Także coś jest nie tak. Niektórzy komornicy są bardzo mocno osadowieni w swoim środowisku. Mają bardzo duże znajomości i powiązania zapewne i dlatego dzieje się tak, że to, co powinno być konsekwentnie realizowane zgodnie z prawem, nie jest poprzez tych innych kolegów i przyjaciół, niestety. Pan Krzysztof. Pani Krzysztof, jeszcze pan. Witam. Dzień dobry. Halo. Halo. Może pani Anna. Pani Anno? Tak, ja jestem. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, jestem prawnikiem od 10 lat i jak słyszę głosu tych biednych dłużników, czy pseudodłużników, dłużników którym zajmuje się mienie, to tak myślę, że zapominamy o wierzycielach, gdzie, którzy bardzo często tracą majątek, nie są egzekwowane ich, ich wierzytelności właśnie przez nieuczciwość dłużników. Mhm. Wcześniej mówiło kilku słuchaczy właśnie o tym, że majątek przekazywany jest na rzecz najbliższej rodziny, znajomych i proszę wierzyć mi, że wierzyciele nierzadko wiedzą, że tym majątkiem z tego majątku korzysta wierzyciel, ale formalnie jest to własność osoby trzeciej, która jest traktowana jako osoba poszkodowana przez komorników. Mhm. Przez wiele lat pracy, pracy spotka nie spotkałam się jeszcze z komornikiem, który nierzetelnie nie weryfikowałby dane. Najczęściej ma dokładne informacje a propos tego, że pewien majątek może stanowić własność e, prawdziwego dłużnika, no a nie może jakby jego wyegzekwować. Także nie wieszajmy na tych biednych komornikach, bo naprawdę różnie to bywa i każda sytuacja jest inna. To prawda, ale słuchacze zwracają na to uwagę. Pan Marcin. Panie Marcinie, krótko proszę, halo. E, dzień dobry, ja Dzień chciałbym dobry. powiedzieć, że jeszcze całkiem innej sytuacji, ponieważ ja popadłem e, kilka lat temu w taką pętlę zadłużenia. E, mam e, obecnie kilka spraw komorniczych. I nie mam nawet środków, żeby złożyć wniosku o upadłość konsumencką, ponieważ ile się zwracam do tegożkolwiek z adwokatów, reprezentacja tej, tej mnie w sądzie po prostu no, przerasta moje możliwości finansowe. I tu się koło zamyka i po prostu jestem w sytuacji dość no, paradoksalnej po prostu. Pan Jarosław na koniec. Panie Jarosławie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja byłem w, w, w sprawie przed świętami Bożego narodzenia i powiem tylko i wyłącznie. Wszystkie rzeczy były zakupione przeze mnie, na to są rachunki z moich dochodów. Wszystko było, że tak powiem legalnie zakupione i nigdy nie miałem problemów z płatnościami w życiu. Zajęte zostało to wszystko w sposób bezprawnie, zostałem poinformowany, że nie jestem stroną w tej sprawie. Komornik miał przed sobą faktury, dokumenty, wydruki, bankowe moje zakupów. Nie interesowało go to, powiedział, że zajmie wszystko, co będzie chciał i wyniosą wszystko. Byłem na kilku sprawach już, między innymi w Komisji Dyscyplinarnej. Komornik ma kilkadziesiąt spraw. I wiem, jak się zachowywał i co robił z ludźmi, bo kobiety płakały, jak zostały terroryzowane przez kilkanaście godzin przez tego człowieka. I chciałbym powiedzieć jedno. Nie jest Krótko, to zwykły komornik. Rozmowie. Nie jest to zwykły komornik. Przed... To, co mogę powiedzieć... Sposób. Za 10 minut, godzina 13, ponownie na antenie. Pani senator Lidia Staroń, senator niezależna i pan y, prezes y, Rafał Łyszczek, y, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. Witam Państwa. Witam, słyszymy się? Redaktorze? Tak, słyszymy się. Redaktorze. A pani Lidia Staroń jest z nami również? Tak, tak, jestem. Jestem. Słucham. Dziś na pytanie, czy zasady pracy komorników należy zmienić 37% internautów trójkowych na tak, 67% na nie. Pan Paweł, pyta, mam pytanie do pani senator, czy wprowadzonej przez panią walce z komornikami uwzględnia pani również interes wierzycieli? Czy obecni rządzący patrzą na problem szerzej? Yy, absolutnie. I tutaj ustawa ma zarówno chronić interes wierzyciela, czyli zaspokoić jego roszczenia, jak też dłużnika z jak najmniejszym jego pokrzywdzeniem. I to nie są przepisy po to, żeby chronić dłużnika, bo długi trzeba spłacać. Ale nie mogą to być egzekucje, które no, niestety, jak często widzimy, są egzekucjami na granicy prawa, a czasami bezprawne. Panie Prezesie... I dlatego, mhm. i dlatego no, ja w trzech zdaniach powiem choćby sprawa udokumentowanych wydatków, udokumentowanych kosztów. nie Dajmy... Nie, nie, nie... Panie nie, mówi, nie to samo. dam pan tyle Muszę czasu, tyle zwiększenie samo. sprawa, zwiększenia nadzoru, choćby likwidacja działalności gospodarczej Krajowej Rady Komorniczej, która powinna się zajmować nadzorem nad czynnościami komorników, a nie prowadzeniem biznes, biznesu. Albo bardzo ważna rzecz opłaty. One powinny, i to mówił Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie, odpowiadać nakładowi pracy komornika. Nie mogą więc na przykład to być trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 110 tysięcy. W ustawie trzeba określić górne granice e, opłat e, i to jest to też jest odpowiedź na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czyli sprawa także rozliczenia, sprawa e, kontroli kancelarii komorniczych. Mówimy tylko i wyłącznie o ustroju, który ma e, być ustrojem odpowiednim właśnie dla wierzyciela, żeby była skuteczność ściągania, żeby było odpowiednio przeprowadzone egzekucje, ale z najmniejszym pokrzywdzeniem dłużnika, bo w sytuacji, kiedy mamy zaniżone wartość ruchomości czy nieruchomości, przecież to jest przeciwko wierzycielowi. Pani senator, sytuacji, dajmy, dajmy szansę. Księżyca, to też jest Ten argument już padł. By Dajmy szansę panu prezesowi, pan Rafał Łyszczyk, Bardzo proszę. No Bardzo dziękuję, że udało mi się. Otóż w jednym z panią senator na pewno się zgadzamy, że system powinien funkcjonować tak, aby nie dochodziło do błędów bezprawnych działań. I to jest między nami pełna zgoda. Natomiast mam zasadnicze wątpliwości co do przedstawienia pewnych kwestii. Otóż pewne drastyczne sytuacje rolnika z Mławy to są sytuacje, które zostały jednoznacznie ocenione. Przez samorząd komorniczy. To są sytuacje, w których nie było żadnej dyskusji między nami. No chciałbym, My żebyście Państwo, pa pomożone, jeżeli można, Pani senator, jeżeli proszę mówię, bardzo pani proszę. Bardzo proszę. Średnio komornicy dokłonują 70 tysięcy czynności dziennie. Podkreślam, dziennie. Jeżeli przyłożycie państwo skalę tego, co się stało, to 70 tysięcy macie mniej więcej obraz tego, o czym mówimy. Chciałem jeszcze odpowiedzieć pani senator. Pani senator, to może ja to zrobię na antenie, bo robiłem to wielokrotnie w rozmowach poza anteną. Wielokrotnie zapraszaliśmy panią, aby pani pokazała te tysiące sytuacji, o których pani mówi. W dowolnym przez panią wskazanym miejscu, w dowolnym wskazanym czasie. Nie znalazła pani od kilku lat czasu na to. Natomiast myślę, że jeden program, w którym poświęca pani czas i pokazanie tych tysięcy sytuacji, o których Pani mówi, bardzo chętnie się z nimi zapoznamy. Jest y jeszcze jedna rzecz, jeżeli y można Pani... Jedno, no, bo bo jedno zdanie, jedno nie zdanie wiem, jeszcze... Nie można, byłoby odpowiedzieć na to, prawda? No y wielokrotnie zapraszam, są... zapraszam po raz kolejny Pani senator. To... Krótko Pani Lidia Staroń, bardzo proszę. Więc to są, y tak, to są tysiące skarg ludzi, y którzy bezsilnie wołają pomocy i... Piszą do Krajowej Rady Komorniczej, która reaguje kiedy? Reaguje wówczas, jeżeli jest problem, staje się problemem publicznym. Niestety tak jest. I to nie jest zadaniem ani posła, ani senatora przedstawianie e, sytuacji czy skarg, które do niego wpływają, bo Krajowa Rada reaguje wtedy, kiedy tylko zajmują się tym media. Czy ja to teraz mogę zdanie, panie redaktorze? To niestety jest olbrzymia bolączka, która w tej chwili jest. I teraz jeszcze powiem, już na zakończenie. Ale pani, pani senator... Soma Krajowa Rada Komornicza. Krótko Soma proszę, bo rzeczywiście... komornicy mm -hmm. w sytuacji, w sytuacji, kiedy jest prawidłowy nadzór. W sytuacji, kiedy nie będzie prowadziła działalności biznesowej. W sytuacji, kiedy będą nagrywane czynności komornika. Służy to tylko transparentności i przejrzystości, żeby nie I dochodziło do I tu postawimy kropkę. 30 sekund jeszcze dla pana prezesa. Bardzo proszę. Jeszcze raz zapraszam panią senator do przedstawienia tych tysięcy sytuacji, natomiast jeżeli chodzi o samorząd, chciałem powiedzieć, że w ciągu jeżeli można Pani Senator jednak. Pani Senator, nie jesteśmy ja nie jestem politykiem i nie przerywam, tak się rozmów. W ciągu ostatnich pięciu nie, lat jed, jedenastokrotnie wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych inicjowanych przez organy samorządu. To jest chyba jednoznaczny dowód na dlatego, to, na... że to jest już teraz sprawą. Yy, pani publiczną. senator w ciągu, w ciągu pięciu ostatnich lat, a nie w ciągu ostatniego roku. E, proszę dlatego, porównać, ja, ale Pani Senator, ludzko. ja naprawdę nie przerywam Pani. Jedno ja zdanie kocham, Pan prezes jedno prezes na danie. koniec już. Proszę, proszę porównać orzecznictwo e, dyscyplinarne naszych zawodów do innych. Nasze jest najostrzejsze proszę porównać to z adwokatami, radcami, notariuszami, innymi wolnymi zawodami. Lidia Nasze jest niestety, niestety tylko u Was się zdarzają te które o pomstę do nieba. I tysiące skarg, które do Was wpływają, nie znajdują żadnego zrozumienia dopiero wówczas, kiedy I daje się to sprawą publicznym. I doktor Rafał Łysztec... Bo zaczynacie się tym zajmować wtedy. Pani senator, kiedy Bardzo, wówczas, jest ja. bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Wiceprezes dziękuję. Dodam Krajowej Rady Komorniczej. Miłego dnia Państwu życzę. My spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.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 Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl Od lat na stres reagowałam podjadaniem. co odbiło się na mojej wadze. Byłam bezsilna do czasu, kiedy w aptece kupiłam Appetiblock. Składniki suplementu diety Appetiblock zmniejszają apetyt, niwelują uczucie głodu oraz chęć podjadania. Apetiblock i nie podjadasz.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 Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzające ją poranek, a także następujące po niej popołudnie lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia. W promocji wiza możesz korzystać ze zniżek lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrodywiza.pl i spraw sobie cały dzień dobry z wiza. Szczegóły na nagrodywiza.pl Żegnamy reklamy program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 maja jest 13. Małgorzata Majgorska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie białostockich obchodów 82. rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego i propagowania podczas nich faszyzmu. Same sukcesy rząd podsumowuje pół roku działania, mówi też o planach. Zwolennicy Brexitu górą w sondażach, za chwilę o najnowszym badaniu przed czerwcowym referendum. Prokuratura rejonowa Białystok Południe wszczęła dochodzenie w sprawie obchodów 82. rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego zorganizowanych przed miesiącem w tym mieście. sprawdza, czy doszło wtedy do propagowania faszyzmu lub znieważenia na tle narodowościowym czy wyznaniowym. Chodzi przede wszystkim o marsz obozu narodowo-radykalnego 16 kwietnia. Według szacunków policji wzięło w nim udział około 400 osób. Incydentów nie odnotowano, ale z publikowanych w mediach nagrań wynika, że jego uczestnicy krzyczeli m.in. My Europę obronimy, islamistów nie wpuścimy. Narodowy radykalizm, Polacy przeciwko imigrantom, śmierć wrogom ojczyzny czy Wielka Polska Katolicka. Marsz był poprzedzony mszą świętą w Białostockiej Katedrze. Tam związany z ONR-em ksiądz Jacek Miedlar mówił zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowotworu. Ten nowotwór wymaga chemioterapii i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm. Wieczorem onr NRU zorganizowali jeszcze koncert zespołu propagującego treści faszystowskie i rasistowskie. Po ocenie pracy rządu POPSL rząd podsumowuje swoją pracę na specjalnym posiedzeniu premier i wszyscy ministrowie wyliczają, co się udało, a co nie przez ostatnich sześć miesięcy. W kancelarii szefa rządu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Posiedzenie trwało dwóch godzin, o czym konkretnie Agnieszko mówią premier i jej ministrowie. No w to szczególne jak powiedziałaś posiedzenie Rady Ministrów, bo z udziałem mediów nas wszystkich wprowadzono, wprowadzenie zrobiła premier Beata Szydło, podkreślała, że bycie ministrem to służba, którą oceniają obywatele i przypomniała również, że z błędów poprzedników należy wyciągać wnioski postępowanie, które charakteryzowało poprzednie osiem lat rządów, oparte przede wszystkim na egoizmie, na marnotrawstwie pieniędzy publicznych i na pokardzie do obywateli, powinno być jak najszybciej nie tylko zapomniane, ale też rozliczone i na pewno my musimy pamiętać, ażeby wystrzegać się takiego postępowania. Do tej pory głos zabrali m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki, szefowa resortu polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szefowa resortu edukacji Anna Zalewska, ale także szef Mon Antoni Macierewicz informował, co dzieje się w jego resorcie. Celem działań Ministerstwa Obrony Narodowej jest wzmocnienie siły zbrojnej polskiej armii i oparcie jej na współdziałaniu z sojusznikami, w tym na trwałej obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance, zwłaszcza w Polsce. W sumie głos ma zabrać każdy z ministrów rządu Beaty Szydło. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy jeszcze, że dziś rząd chce także zająć się projektem Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym pomocy dla producentów mleka oraz projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Teraz najnowszy sondaż w sprawie Brexitu. Po raz pierwszy od lutego zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mają w nim przewagę nad przeciwnikami takiego rozwiązania. Według ośrodka TNS przewaga ta wynosi obecnie 3 punkty procentowe. Sondaż pokazał też, że niezadecydowani wyborcy przesuwają się w stronę obozu zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Referendum, przypomnijmy, 23 czerwca. Litwa zwiększa środki na obronność. Premier Algirdas Butkevičius uważa, że wzmocni to pozycję jego kraju w NATO. Pozwoli to nam na wyjście z szeregu outsiderów i znalezienie się w dziesiątce państw NATO. Według poziomu finansowania obronności powiedział Algirdas Butkevičius. Zaznaczył, że jednym z głównych celów jego gabinetu jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu i obywatelom. Zgodnie z najnowszym projektem litewskiego Ministerstwa Finansów na lata 2017-2019 budżet resortu obrony miałby wzrosnąć w przyszłym roku o 150 milionów euro do 725 milionów. Minister obrony Jozas Olekas zapowiada, że dodatkowe środki będą przeznaczane na utrzymanie żołnierzy, modernizację wojska i zakup sprzętu wojskowego. Z Wilna dla Polskiego Radia, Renata Witman. Budowa jednej ze stacji trzeciej linii rzymskiego metra utknęła w martwym punkcie. Przyczyną jest historia. Po raz kolejny trafiono na ślady przeszłości, których nie można zatrzeć. Natrafiono na wielkich rozmiarów koszary wojskowe z czasów cesarza Hadriana. Znalezisko uznano za sensacyjne. Zachwytom archeologów towarzyszy jednak zdumienie opinii publicznej, że niczego nie wykazały przeprowadzone wcześniej kontrolne wiercenia. Co prawda koszary znajdują się na głębokości dziewięciu metrów, ale nie tłumaczy to lekkomyślności, z jaką przystąpiono do trudnych i kosztownych robót. Budowa stacji metra, która stanąć miała jak się okazało na starożytnych koszarach już jest spóźniona o 315 dni i wymaga dodatkowych 350 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nie tylko 10 stopni w Bydgoszczy, Augustowie 11 w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie 12, a w Rzeszowie 13. Słońca niewiele, za to dużo chmur, przelotny deszcz, burza na wybrzeżu silny wiatr. Dopiero pojutrze ma być pogodniej i cieplej. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.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 Rzeźnik Lidra. Po prostu świeżo. Kiedyś podróż to była dla mnie masakra. Było mi niedobrze. Kręciło się w głowie. Czułam, jakbym miała wymiotować. Yy. Mama próbowała różnych sposobów, ale i tak byłam przymulona, a inni się bawili. Teraz mama daje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 Rzuta lewą stronę do Poczuję emocje z UPC. Teraz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż cztery mecze jednocześnie. Korzystać z telewizji gdzie chcesz i na czym chcesz. I oglądać ponad 2000 filmów i seriali w cenie abonamentu. Test the best. Wypróbuj pakiet Telewizja plus Internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813 813 813. Odwiedź salon sprzedaży lub UPC.pl. 813 813 813 UPC.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 Uczucie ucisku w głowie znikam momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według nieobowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q5 Quattro. Dostępnym z ratą od 1567 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I teraz pierwsze niewielkie dzień dobry. Na razie tylko dajemy znać, że jesteśmy. Agnieszka Piotrek i Piotrek. Płyty są, państwo są. Za chwilę zaczynamy trzy wymiary gitary. Zapraszamy do reklamy.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 euro.com.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotr Kordaszewski będzie dbał o to, żeby program naszego spotkania znalazł się także w internecie, żeby państwo mogli przeczytać jacy wykonawcy i jakie tytuły. I jako pierwszego wykonawcę wpisuję dzisiaj imię i nazwisko James Salzberg. Z radością czytam list z Krakowa, który dotarł dwa dni temu i to jest list dotyczący kolejnej edycji festiwalu Blues Roads. Z radością muszę powiedzieć, że czytam każdego roku te listy i w tym roku znowu stwierdzam, że festiwal się rozrasta. Mimo, jak mi się wydaje, skromnych środków, jakie organizatorzy mają na organizację tego festiwalu. Mówię to przypuszczając, dlatego, że wiem i, i, jaki jest stan kasy wszystkich tych organizatorów, którzy organizują festiwale bluesowe i te festiwale, które nie mają takiej e, takiego sznytu komercyjnego. O, tak bym to określił. No, w każdym razie ten festiwal imponująco się zapowiada w tym roku, bo mm, oprócz tego, że będą koncerty główne i wystąpi między innymi znany państwu, bo spotkaliśmy się z nim w tym programie jakieś dwa lata temu, Jason Ritchie. Znakomity młody instrumentalista i wokalista. Mm, przyjdzie jeszcze z zespołem The Bad Kind i zagrają. Oprócz tego będzie jeszcze mnóstwo innych koncertów. To, yy, to ten festiwal nie gubi tego, co dla mnie w tego typu spotkaniach bluesowych jest najważniejsze. Mianowicie, po pierwsze nie gubi bluesa, po drugie nie gubi takiej kameralnej atmosfery i znowu w Krakowie będzie się wiele działo, jeśli chodzi o um, kluby. Um, kiedy to będzie? 20 maj, 22 maja. E, będzie cała bluesowa noc w różnych klubach krakowskich. No i to się zapowiada genialnie, a w ciągu dnia między innymi będzie kursował bluesowy tramwaj e, i będzie... To jest w ogóle ciekawe wydarzenie. Nareszcie ktoś, znaczy nie z uporem, ktoś to lansuje, bo blusa można tańczyć. I będzie blues, bluesoteka. A zatem będziemy w Krakowie tańczyli, słuchając blusa, będzie swing i rock and roll. Festiwal zapowiada się pięknie, Kraków zapowiada się pięknie, bo synopcy przewidują, że weekend będzie w miarę pogodny i być może państwo zdecydują się, by wybrać się do Krakowa na tegoroczną edycję festiwalu Blues Roads. Wybieram się w sobotę rano, by to wszystko zobaczyć na żywo, a będzie co oglądać, bo wspomniany Jason Richie, i Bad Kind, poza tym Kim Nowak, poza tym wystąpi Maja Kleszcz i Incarnations. I, I podczas tego festiwalu będzie premiera płyt. Ta płyta już jest na Myśliwieckiej i ilekroć jej słucham, ilekroć zaczyna grać w odtwarzaczu kompaktowym, myślę sobie, że kręci się czarna płyta. biega końca mijam bulwar wiślany ostatni promień słońca z nadzieją żegna mnie dyszących aut tabun dziki miasta kwarz został za mną twój uśmiech dźwięki muzyki Czekają, gdzie piękny brzeg Tak wiem, że ty otworzysz drzwi Usłyszę radio stare Czarna płyta toczy się Znów czuję się wspaniale Bo gdy mi otwierasz drzwi Twój uśmiech Tańczy z nami cały świat, w rytm znanej nam piosenki. budzi Znów mijam bulwar wiślany Wschodzący promień słońca Radośnie wita mnie Dyszących aut tabą Miasta gwar wciąż przede mną Twój uśmiech dźwięki muzyki Zostały gdzie piękny brzeg, lecz wiem, że gdy otworzysz drzwi, usłyszę radio stare. Czarna płyta potoczy się, znów będzie nam. So Pięknym brzegu na. Maja i Incarnation z premiera tej nowej płyty zatytułowanej Romantyczność na festiwalu Blues Roads w Krakowie w ten weekend. I jeszcze jutro i pojutrze pewnie do tego festiwalu wrócimy. Tych wydarzeń bluesowych będzie w naszym kraju w najbliższym czasie dość dużo. Nim dojdziemy do tego wydarzenia, które jesienią jak zwykle, czyli Rawy Blues. A podczas Rawy w tym roku też wiele bardzo, bardzo ciekawych wydarzeń. Ale wcześniej spotkamy się w Świeciu nad Wisłą, czyli na Festiwalu Blues na Świecie i tam także wielu znakomitych wykonawców. Między innymi wykonawca, którego poznaliśmy z płyty zatytułowanej Far As I Can See. Wykonawca nazywa się Mike Schofield. Blues na świecie, o tym festiwalu też będziemy jeszcze mówić, bowiem podczas tego tegorocznego będą tam powiewały dumnie flagi programu trzeciego. I wystąpi m.in. Matt Schofield. Na razie z tej płyty jeszcze nie najnowszej, Far As I Can See. To jest ta płyta, od której zaczęliśmy poznawanie twórczości Mata. On świetnie gra na gitarze i świetnie śpiewa i zobaczymy jak to wszystko wygląda na żywo. Blues na świecie, festiwal. Tam będziemy i będziemy go dla Państwa relacjonować. I co jeszcze? I zaglądam do poczty. Pani Natalia, włączyła się do dzisiejszego programu. Zauważyła w pierwszym zdaniu, że wczoraj skrzynka była zepchana, i to jest prawda. A w drugim zauważyła, że wczoraj pojawiła się w programie Bad Heart. W nie ona osobiście, a jej utwór. No i Pani Natalia pyta nas, czy znamy najnowsze wiadomości z obozu Beth Hart, przekazując je skrzętnie, a mianowicie, że pod koniec tego roku będzie nowy album Beth, a na początku 2017 roku ma być kolejny album z coverami i on ma być kolejnym albumem w duecie, nagranym w duecie z Joe Bonamassą. Jak Państwo wiedzą, jestem na początek lipca umówiony na telefoniczną rozmowę z Juskiem, czyli z Joe... No i pewnie pani Natalio, w pani imieniu będzie także okazja zapytać o to, jak, jak toczą się prace i, i, i jaka będzie ta płyta i co na tej płycie znajdziemy. Dziękuję za list i dziękuję za udział w audycji Trzy Wymiary Gitary. Nie tak szybko odkładam nowe płyty. Ciągle się cieszę nowym monomasą i ciągle mi to wszystko gra. She said A oni razem potrafią tak muzycznie czarować, że yy, ciary na całym ciele. Pamiętają państwo na przykład I Draw Go Blind, kiedy się ukazała ta płyta Joe i Beth Hat. No i podobno zapowiadają taką płytę na 2017 rok. Będzie okazja, by go zapytać na początku lipca, kiedy już wleci w stref, strefę czasową yy, europejską. A, no i jeszcze w sprawie Beth Hat dla pani Natalii i wszystkich fanów i fanek Beth. Nie wyobrażam sobie, żeby nie doszło do tego kolejnego spotkania tu na Myśliwieckiej 357, bo kiedy była tu pierwszy raz, była absolutnie zafascynowana i miejscem, i państwa reakcją, i redaktorem Niedźwieckim. O, trudno się dziwić. Ale w związku z tym yy, jestem przekonany, że kiedy tylko jej drogi yy, poprowadzą do Polski, to... Jedna z tych dróg będzie wiodła do Warszawy na Ulicę Myśliwiecką 357 i wtedy z Beth tu spotkamy się w radiu. I już jest plan na tę audycję. Wiedzą Państwo, jaki jest plan. Plan jest taki, że ona przyniesie swoje płyty, my yy, przyniesiemy swoje i tak powstanie audycja kompletnie zwariowana i jak zwykle nieprzygotowana. E, teraz yy, przygotowany fragment. Mianowicie chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania utworu duetu, który Państwo doskonale znają. Ale utwór nie jest tak, uh, takim wielkim hitem i wielkim przebojem. Jedno jest pewne już niebawem. Będzie nowa płyta Pola Simona. Mm. The shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe. Smiling faces try to understand. I saw a shadow. Touch a shadow's hand On Bleaker Street The poet reads His crooked rhyme Holy, holy Is his sacrifice Thirty dollars pays your rent on Bleaker Street. I heard a church bell softly chime in a melody sustain. Tak wewnętrznie, mobilizacyjnie, pomyślałem, żebyśmy raz na święta tak pięknie zaśpiewali Karpia. Paul Simon, Artur Gerfunkel tytułem zapowiedzi, że będzie nowa płyta Pola. I myślę, że podobnie jak pani Natalia czeka na nową płytę Bad Hart i Bonamasy, to jest wielu słuchaczy, którzy czekają na tę nową płytę Pola Simona, bo jestem bardzo ciekaw, co do powiedzenia publiczności ma Paul, który towarzyszy programowi trzeciemu i mojemu pokoleniu od bardzo dawna w 2016 roku. A to się przekonamy już niebawem. Teraz natomiast przekonamy się, jak bardzo yy, blisko takiej muzyki jest młodzież. Na przykład taki Jake Buck. Moment, try to freeze it. Find it, don't seek it. At the bar, but they can't meet it. Try the best, but they can't beat it. Nice call somebody ease it. There's a beast eating every bit of beauty, and you stay beat it. Not a finger pointer, when I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want. Do is look in someone's eyes and say you and you don't dream it. You're sly but you don't seem it. You're busy as a fee it, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? Cause a beast eating every bit of beauty, and yes, you feed it. I'm not a figure pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want in the same. Where my sister suffers. to do uwielbiam tego młodzika i wszystkie płyty które nagrywa i szczerze mówiąc też czekam na to aż aby pojawiło się coś nowego Teraz będzie list, który potwierdza to, jak, jak świetnie jest w tym czasie słuchać radia, myślę, między 13 a 14. I to nie jest absolutnie autoreklama, ani jakaś woda sodowa z mojej strony. To jest list, który potwierdza, jak ładnie słuchacze korespondują z radiem i między sobą. Natalia napisała przed chwilą o Bethat, a Joasia napisała, dziękuję Natalii za wspaniałe wiadomości o Beth. A jeśli chodzi o wczorajszy utwór, przypomnę, to był utwór pod tytułem Sister Heroin, to jeden z najbardziej wzruszających utworów ostatnich lat, obok Graffiti on the Train. Pani Jasiu, dziękuję bardzo, a Państwa proszę o włączanie się do audycji www.piotr.baronmałpa.polskieradio.pl Trzy wymiary gitary. Nie mogę opanować wzruszenia i radości. Znowu przyjeżdżę. forget forget about Cieszę się bardzo. Znowu przyjedzie, a jest niesamowitym człowiekiem i niesamowitym muzykiem, który dla bardzo wielu z nas jest taką ikoną obecną od 30, 40, może nawet więcej lat. No, coś niewiarygodnego. Carlos Santana znowu przyjeżdża do Polski i znowu będzie genialny koncert. Teraz patrzę w ekran monitora i muszę przeprosić Magdę z Łodzi, ponieważ, panią Magdę, przepraszam, bo pani Magda, Pisze do mnie, a pan to myśli, że tylko ci, co piszą, włączają się do audycji. No cierń w moje serce. Pani Magdo, ma pani rację. Yy, kompletnie głupio się wyraziłem i właściwie obnażyłem taki rozmiar swojego braku wyobraźni. A zatem, przepraszając za ten brak wyobraźni, może posłuchajmy wspólnie takiej oto płyty. Jestem prawie pewien, choć nie otrzymałem takiego potwierdzenia, że przeprosiny zostały przyjęte, bo po takim utworze Kentucky Headhunters nie można mieć żadnego ciernia w sercu. I sądzę, że ten cierń z serca pani Magdy Złodzi zniknął. My też znikamy, bo to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za państwa twórczą obecność. No i zapraszam na jutro, na po 13. Znowu będzie program Trzy Wymiary Gitary. Zapis tego, co y, graliśmy i co jeszcze zagramy na stronie internetowej. Piotr Kordaszewski, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. is all I need.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 dla mnie najlepszy. Bilomac Plus to jedyny produkt na pamięć i koncentrację o tak bogatym składzie. Suplement diety Bilomac Plus zawiera 5 składników aktywnych, w tym aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim? Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać z 10% zniżki na wybrane połączenia w polskich liniach lotniczych LOT, a także z innych zniżek lub premii partnerów WIZA. Wejdź na nagrodywiza.pl, pobierz kod, zapłać kartą WIZA i spraw sobie cały dzień dobry z WIZA. Szczegóły na nagrodywiza.pl. Żołnierze, w dwóch szeregach Na Nagrypę to wokaler! Wyrób medyczny wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Kolejno chodzić. Możesz wygrać 3000 zł i udział w reklamie TV, podejmując męskie wyzwanie Menmac. Skaczesz, jeździsz, robisz triki? Prześlij swój film na męskimagnes.pl. Suplement diety Menmac, Stworzony dla mężczyzn. Regulamin na męskimagnes.pl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 Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek o odwołanie Marszałka Sejmu, szykuje go Platforma Obywatelska. A PiS komentuje, to pomysł szalony. Trwa publiczne wysłuchanie w sprawie tak dużej ustawy medialnej. Za chwilę relacja naszego reportera. Moskwa nie zgadza się na obchody rocznicy deportacji Tatarów z Krymu. Platforma Obywatelska szykuje wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuścińskiego. Chodzi o, jak wyjaśniają politycy PO, kneblowanie ust opozycji. Szef klubu Platformy Sławomir Neumann wymienił w tym kontekście karę finansową nałożoną na posła Tomasza Lęca. Posłowie Platformy Obywatelskiej karani są finansowo za to, że próbują zabrać zdanie w ważnych kwestiach i marszałek wyłącza im mikrofon, a potem każe finansowo. Pokazuje, że PiS próbuje zamknąć usta opozycji i zamknąć kontrolę demokratyczną nad rządami swojej partii. Dlatego Platforma Obywatelska złoży wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego spełnionej funkcji. Ten wniosek to pomysł szalony, mówi wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS-u. Ma tylko służyć temu, aby pan Petru czy pan Schetyna mogli coś interesującego w ich zdaniem powiedzieć przed kamerami. No Nic poza tym to nie wnosi Ale do życia politycznego. Szef klubu parlamentarnego PiSu dodaje, że wielokrotnie spotykał się z pozytywnymi uwagami na temat sposobu pracy marszałka Kuchcińskiego. Uwagi co do procedury wybierania nowych władz, sposobu finansowania anten i roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W Sejmie trwa wysłuchanie publiczne w sprawie tzw. dużej ustawy medialnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przy Wiejskiej jest Łukasz Walewski. Jakie dokładnie są zastrzeżenia ludzi, kultury i mediów do rozwiązań proponowanych przez rząd? Na no, pierwszy plan wysuwają się te dotyczące powołania Rady Mediów Narodowych. Właśnie to ciało będzie wybierać władze poszczególnych anten publicznego, radia i telewizji. Ale w projekcie ustawy nie ma słowa o kompetencjach czy ograniczeniach wobec osób w Radzie Zasiadających. Mogą być nimi więc nawet politycy, a tego nie da się ukryć jak wskazywała reżyser Agnieszka Holland za zmianą szyldu mediów publicznych na media narodowe nazwanie tych mediów mediami narodowymi niczego tutaj nie zmienia. To propagandowa zmiana nomenklatury. Filozofią jednak tej ustawy jest, żeby te nowe media stały się łupem jednej opcji politycznej. I mimo, że na sali są też osoby i środowiska popierające zmianę ustawy medialnej w kształcie zaproponowanym przez rząd, to także mają drobne uwagi. Jak Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, któremu podoba się, że media narodowe nie będą zmuszone do utrzymywania się z reklam. Że odchodzi się od traktowania mediów publicznych jako elementu gry Rynkowej jako. Tym niemniej, no jak sama nazwa stowarzyszenia wskazuje dla nas, jednak najistotniejszą rzeczą będzie kwestia zapewnienia pluralizmu opinii i swobody wypowiedzi dziennikarzy. Tych mediów. Nie chcielibyśmy, żeby one były dalej polityczne, a nie publiczne. Ale jak osiągnąć niezależność od polityków finansując media z budżetu? Nad tym głowić się będą członkowie specjalnej podkomisji, która powstanie po dzisiejszym wysłuchaniu publicznym. Relacjonował Łukasz Walewski. Dziękujemy. Miał dziś ruszyć, ale jednak nie ruszył proces biznesmena Marka Falenty, jego współpracownika Krzysztofa R. i dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań polityków w warszawskich restauracjach. Ze względu na inne obowiązki adwokata Marka Falenty, sąd ogłosił przerwę do 20 maja. Falenta do winy się nie przyznaje. Tłumaczył dziennikarzom, że to nie on kazał kelnerom nagrywać polityków. Cieszę się, że sprawa stanęła przed sądem. i świetle faktów, które przedstawiłem już prokuraturze i mediom, oczekuję, że sąd jak najszybciej mnie uniewinni. Po prostu zostałem w to wplątany nie wiadomość powodów i oczekuję jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Śledztwo w sprawie nielegalnego nagrywania polityków Platformy Obywatelskiej w warszawskich restauracjach trwało 15 miesięcy. Prokuratura uznała, że jedynym motywem działania oskarżonych były kwestie biznesowe. Wszystkim grozi do dwóch lat więzienia. Okupacyjne rosyjskie władze nie wydały zgody na tatarskie obchody rocznicy deportacji Tatarów z Krymu. Poinformował o tym szef krymsko-tatarskiego samorządu Mdżlisu, Refat Czubarow. Rocznica sowieckich wywózek będzie obchodzona jutro. Niezależne organizacje tatarów krymskich nie otrzymały od Rosjan zgody na przeprowadzenie obchodów. Jednocześnie, jak poinformował szef Medżlisu, okupanci na Krymie próbują zmusić tatarów do uczestnictwa w oficjalnych imprezach organizowanych przez władzę. Czubarow zaapelował, aby jutro w ramach obchodów tatarzy na Krymie o godzinie 11:45 zgromadzili się wokół pomników i tablic pamięci poświęconych wywózkom i odmówili modlitwę w intencji ofiar deportacji. Kolejnym punktem obchodów ma być zaczynająca się dokładnie w południe, według ukraińskiego czasu minuta ciszy. Obchody rocznicy deportacji Tatarów mają charakter ogólnoukraiński. Od 18 do 20 maja 1944 roku Sowieci wysiedlili z Krymu około 200 tysięcy Tatarów. Ponad 40 tysięcy nie przeżyło deportacji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro nadał sobie i wojsku specjalne uprawnienia w walce o poprawę dramatycznej sytuacji zaopatrzeniowej, informuje agencja DPA. Dekret przedłuża o kolejne 60 dni obowiązujące od stycznia gospodarczy stan wyższej konieczności, co ma m.in. zapewnić dostępność podstawowych produktów spożywczych. Dysponująca największymi w świecie zasobami ropy Wenezuela popadła w rezultacie spadku cen tego surowca w głęboki kryzys, któremu nie potrafi zaradzić rządzący od 16 lat. Rząd socjalistyczny, puste półki w sklepach i długie kolejki stały się powszechnym zjawiskiem. W szpitalach brakuje lekarstw i cała służba zdrowia jest na krawędzi załamania. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, lokalnie niewielki grad, a w górach śnieg na wschodzie burzowo, a nad morzem wietrznie od 10 do 13 stopni. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami przelotno opady deszczu, a w górach także śniegu nad drenem od 1 do 7 stopni w środę w Augustowie 13 stopni, a w Warszawie i Krakowie 15, a w Szczecinie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, szef by sprawił swoim kucharzom po telefonie. Służbowym, moglibyśmy robić zamówienia. No. Nie wiem. Ale teraz abonamenty dla nas obu miałby szef w cenie jednego. To niecałe 29 zł. Za miesiąc? Szefie, za miesiąc to będzie po tej ofercie. Tylko teraz w Orange dla firm dwa abonamenty bez limitu w cenie jednego. 28,78 plus VAT. Z internetem stacjonarnym w najtańszym pakiecie na rynku. A do tego srebrny Samsung Galaxy S7. Tylko w Orange. Oferta najtańsza na dzień 5 maja. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało. Bo można dużo proście.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 Weź meliski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie czternastej. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. Zapraszamy do godziny piętnastej. Akademia.rozrywki.małpapolskieradio.pl Może ten adres komuś się przyda. Akademia Rozrywki. Drogi widzu, jeśli zechcesz mą ideę łap, oto mój nieśmiały pierwszy nadwiślański rap. Rap raptownie mi zaświtał jako forma wśród innych formy odpowiedzi coś o diecie cór. Świetny przepis na tę dietę niechaj poda wam skromny rap mój numer jeden, czyli number one. Koleżanka do Chicago pojechała raz występować dla Polonii tak jak wielu z nas Miała dość pokaźną duszę i psychiczny mózg, by ją stracić, pijąc w Stanach tylko orange juice Drogi widzu kręć się, więc się z ciekawości i sap. Słuchaj, co mój na ten temat opowiada rap Koleżanka wyczytała po highwayu mknąc że w Chicago zamieszkuje polski zielarz, ksiądz Ogłoszenie zajmowało szpalty dwie i pół że nadwagę ksiądz usuwa przy pomocy Ziu, lepsza szansa chyba tylko z nieba mogła spaść Myślisz widzu i masz rację koleżanka Zaś łap za telefon pierwszy z brzegu I słyszy głos w słuchawce Sakuj, więc referuje co i jak A głos jej odpowiada tak Ksiądz wyjechany jest do Winnie i jo Je jest księdza gospodyni. Ksiądz ma tam az do maja być, a jeśli chodzi o dajat, mniej zryć. Dajat po angielsku dieta, bowiem polski lud śmiesznie w Stanach polskie słowa z angielskimi splut. I to jest najlepsza dieta, lepsza od stu ziół. Spróbowałem i przez tydzień 7 kg w dół. Jeśli przeto chcesz na nadwagę stracić tak jak ja, stosuj dietę gospodyni księdza z USA. Od maja do maja, gdyż szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o Dajat. Mniej zryć, od maja do maja, gdy szczupły chcesz być, jeżeli chodzi o dayat. Mniej zryć, mniej zryć, od maja do maja, gdy szczupły chcesz być. Od maja do maja, czyli to jak najbardziej majowa piosenka. To pierwszy powód, dla którego na początek naszego dzisiejszego spotkania wybrałem tę piosenkę. Rap w sprawie diety Wojciecha Młynarskiego to zdaje się jedyny rap w, dos, w niezwykłym, w bardzo bogatym dorobku artystycznym tego twórcy. Chyba więcej rapu nie napisał, chociaż znawcy tego gatunku, jakim jest rap, mogą mieć wątpliwości, czy to jest taka czysta forma Arapowa. Rap w sprawie diety. Innym powodem, dla którego wybrałem tę piosenkę na początek naszego spotkania jest również to, co za chwilę w swoim monologu przedstawi Państwu Krzysztof Szubzda. On dzisiaj będzie Państwu przedstawiał metody ważenia się. I tak pomyślałem sobie, że kwestie wagi, tuszy w związku z tym rozwiniemy na początku naszego wydania Akademii Rozrywki. Zatem za chwilę tango zbyt dużej tuszy. Magda Smalara w piosence ze spektaklu Kobieta do zjedzenia, potem te rozważania Krzysztofa Szubzdy, a jeszcze później piosenkę o Body Buildingu zaśpiewa kabaret Czyści jak łza. Tango, i nie papaja, głód zaguszy mango Śliwki jabłka ja mam gdzieś, bo wiem, że mam go Mam go, misty kotlecik, wiem to On nie przeleci w sosie, w tłustym bigosie Ja wolę tańczyć, tańczyć tango Cie się nie ruszę, zapach melby w krąg stocze. Z wszystkich łakoci ja najbardziej lubię boczek. Kocham kalorie, kocham zbędny tłuszcz, bo ja chcę żyć i jeść, i być, i tyć, i już. Tango, zbyt dużej duszy, tango. I nie papaja, głód zagłuszy, mango. Śliwki, a boga ja mam gdzieś, bo wiem, że mam go. Mam go, tłusty kotlecik, wiem to, on nie przeleci W sosie, w tłustym bigosie, ja wolę tańczyć, tańczyć tango Na te krągłości moje wszystkie w mikogarni I nie na zbazer prowadź, ale do ciastkarni Poczkami uwić, drożdżówkami nęć i kurz, Bo ja chcę żyć i być i tyć i jeść i już Przewyższa inne tańce rangą. I chociaż jem, to mam wciąż Nie mogę przydyć wcale przez energetyczne manko Tango Puszyste konamore Sałaty nie wybiorę Lecz bez smak, bo lubię tak, bo kocham tak Bo lubię tak, bo kocham tak bo lubię tak, bo kocham tak. Bo lubię tak. Bo kocham tak. Jak się ważyć? Coraz więcej Polaków cierpi ostatnio na nadwagę. I jak temu zaradzić? Przede wszystkim, proszę państwa, nie ważymy się w butach. Buty to jest główny składnik prawie każdej nadwagi. Szczególnie gumofilce. A więc zdejmujemy buty, a przy okazji ściągnijmy również skarpetki. Skarpetki, no wydają się nic nie ważyć, ale każdy, kto kupuje skarpetki w sklepach z drugiej ręki, znaczy z drugiej nogi, doskonale wie, że dwie pary skarpetek potrafią ważyć czasem więcej nawet niż kamizelka. No właśnie kamizelka. Nie wolno ważyć się też w kamizelce, bo powiedzmy sobie jasno, waga kamizelki to jest waga kamizelki. To nie jest nasza waga. Pod kamizelką też mamy czasem różne t-shirty. no to, Też należy to zdjąć. Jeżeli ktoś nosi takie czarne, tureckie swetry w takie szalone, białe trapezy, to też proponuję zdjąć i już więcej ich nie nakładać. Spodnie. Czasem mamy bardzo ubłocone dżinsy. Takie spodnie potrafią ważyć nawet ponad 2 kg. Dżinsy operatora betoniarki. Szczególnie nietrzeźwego operatora betoniarki potrafią ważyć i 5 kg. Najwięcej ważą dżinsy rozlewacza asfaltu, szczególnie jeśli taki rozlewacz na przykład niechcący wpadnie do tej maszyny z płynnym asfaltem. To są trudne sytuacje. No, nawet jeśli się taki człowiek wyratuje, to bez pomocy strażaków ze sprzętem do cięcia aut, no, stoi to ja, taki człowiek nie skorzysta. Slipy. Sl slipy nie ważą zwykle więcej niż 100 gramów. No ale no, slipy do slipów i będzie kokosza, jak to się mówi. Warto też się ogolić. No niestety. Chyba, że wolimy mieć nadwagę. Tu już wybór należy do każdego z nas. Zarost albo nadwaga. Co dalej? No, no dalej wchodzimy już w kwestie honorowego krwiodawstwa, transplantologii. No to są sprawy trudne, wymagające motywacji. No ale no to zależy, jaką kto wagę przywiązuje do wagi. Należy też pamiętać, że wszystko waży, nawet powietrze. No właśnie dlatego przed wejściem na wagę robimy taki głęboki wydech. I wtedy możemy powoli wchodzić na wagę. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma czasu, żeby zdejmować buty, oddawać krew, wykonywać te wszystkie czynności przed ważeniem, to może po prostu zwyczajnie odjąć sobie 10 kg od swojej wagi. Chyba, że ktoś ma jakąś większą nadwagę, to wtedy proponuje odjąć nawet 20-30 na przykład kilogramów. No bo wiadomo, że osoba z tak dużą nadwagą ma i cięższe ubranie, i dłuższą skórę, no i grubszą krew. Dziękuję bardzo i życzę jak najniższych pomiarów. Na ławeczce 210, 86, w bicepsie. Pytasz, czemu nocą szlocham? Pytasz, czy cię jeszcze kocham? A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na, na, na. ławeczce 210. W rozbuchanych mięśni Gdzieś zniknęły twoje piersi Pokraśniałem, gdy przy dzieciach Prochowiec ci pękł na plecach A ja przecież wysłałem cię do studia Żebyś tylko trochę schudła Na, na, na Kławeczce 200 na okładce magazynu prezentujesz rzeźbę swych nóg wczoraj się mnie pytał sąsiad czy to nie jest fotomontaż nie to nie jest fotomontaż ty naprawdę Tylko trochę schuwa na na na na ławeczce 210 Zamiast mierzyć nową bluzkę mięśnie prężysz znów przed lustrem Na twój czterogłowy udaraj stop ciągnąć się nie uda W dziesięć, 210, 86 w bicepsie, kiedy się przed tobą chowam, pytasz: Czy cię jeszcze kocham? Czyści jak guza, Bodybuilding to jest piosenka mówiąca o tym, że mięśnie to nie jest wcale rozwiązanie problemu. 22 minuty po godzinie 14, teraz zmieniamy temat, zajmiemy się miejscami, w których żyjemy, miejscami, miejscami, w których mieszkamy, o tym jak można opowiadać, śpiewać, nazywać takie miejsca w trzech utworach. Najpierw utwór z lat 80 z płyty Blokomachia, Jacek Kowalski zaśpiewa o tym, jak to się śpiewało, jak to się opisywało, takie osiedla blokowe 30 lat Temu Później Tata i Mariusz to jest skecz baretu moralnego niepokoju, a potem o swoim ukochanym miejscu, o Saskiej Kępie, zaśpiewa państwu Krzysztof Tyniec. Traktat to jest osobny, pisanie o blokach równie dobrze by można pisać o obłokach, bo ja sądzę, że jedne od drugich pochodzą, lecz adrem u nas w Polsce, tam bloki się rodzą, gdzie jest pole przestronne. Państwo je wywłaszcza, betonuje uzbraja, wyszczerza wypłaszcza aż ku niebu wyrośnie parę zębów białych i mniejszych kilkadziesiąt cichych, skamieniałych Te najpierw stoją ciemne wielce tajemnicze, aż je przyjdą zasiedlić pierwsi blokowicze, jak dzicy osadnicy polarni pionierzy każdy z młotem łopatą, stuka czyści, mierzy, wyrównuje od kuwa zajeżdżają wozy meble wnoszą szklą okna i dymią już kozy, potem Łączą ciepliki, nuż windy naprawią, anteny winstalują, telewizor wstawią i na zewnątrz przenosi się czyn. Młotem kroną brnykują beton, by zrobić trawniki, i klomby rośnie życie i wkrótce, bardzo dużo zgryzot, wypełnia szczelnie bloczno-obłoczny horyzont drzwi przy drzwiach, noc przy nocy, dzień przy dniu. Codzienni żyją wspólni, co prawda, obcy współplemienni. To jest życie, a co to za siła stugłowa głowa i co za koncentracja ducha ideowa być by mogła, a nie jest. Szkoda, tu gorące nigdzie piękniej nie błyszczy zachodzące słońce, nigdzie piękniej nie błoci się błoto i nie gnie metaloplastik, skoro na budowie legnie, nigdzie pejzaż nie bywa bardziej cudno-nudny i nigdzie cudniej wolna Europa nie dudni, jak tu, gdzie tyle dotąd nieznanych nam zgrzytów powstaje pośród osiedlowych monolitów. A do tego zapachy, śmietniki, obiady, kanalizacje, oddać ich tu nie dam rady. Próżno mówić, bo długo byśmy traktat wiedli, a nie wyrzekłbym wszystkich pożytków z osiedli. Cześć Mariusz! Cześć! Nie ciekawicie, gdzie byłem? Gdzie? A co cię to obchodzi? <śmiech> byłem u babci Wasikowej. Yy, nie interesuje cię po co? Ani trochę. Trzeba jej się co jakiś czas przypominać. A to zakupy jej zrobić, a to coś. Już jest stara, trzeba przypilnować, żeby przepisała na nas mieszkanie. Trzeba Mariusz trzymać rękę na pulsie, póki ten nie zaniknie. A przy okazji rozrysowałem sobie to mieszkanie, żeby jak tylko wiesz, jakby co, to wiedzieć, które ściany wyburzyć, co gdzie postawić. I, i wiesz jeszcze co? Co? Wracałem pod tym autobusem i tam, gdzie było takie bagno, co ludzie śmieci wywalali, to budują osiedle. Się już zbudowali. Ochydne osiedle, bloki dziesięciopiętrowe i to wszystko jeszcze pomalowali w taki kiblowy kolor. Wiesz, aby tańsza farba i aby więcej ściągnąć kasy, blok przy bloku, sąsiad sąsiadowi do garnka możesz zajrzeć, normalnie syf. Wiem o czym mówisz. To osiedle nazywa się Lawendowy Zakątek. Co? Te slamsy ktoś nazwał Lawendowy Zakątek? Haha, <śmiech> nie ktoś, tylko ja. Słucham? Tato, znalazłem super fuchę. Wymyślam nazwy osiedli mieszkaniowych. Ty? Oczywiście. Jak mogłeś nazwać te wylęgarnie szczurów lawendowy zakątek? Tato, tam wtedy się lepiej sprzedaje. Czasem fajna nazwa to jedyna zaleta. To jak ty wymyślasz te nazwy? To proste. no Wystarczy, że obok takiego blokowiska rośnie na przykład y, dąb. To już masz. Dębowe osiedle, osiedle pod dębami, dębowy park. Albo jak już jest wyjątkowo ktoś bezczelny, to... Dębowa Residence. A jak nie ma dębu? Zawsze coś jest. Na przykład płynie rzeka. No i bardzo proszę. Wiślane ogrody, wiślane tarasy, wiślana przystań, wiślana oaza, wiślane zacisze, albo nawet river house. A czemu nie? No dobrze, a jak nic nie ma? Ani rzeki, ani dębów. Po prostu szara pustynia. To co wymyślasz? No to wtedy się wybiera jakieś takie ładne, okrągłe słowa. Osiedle Melodia, Harmonia... Ostoja, słoneczne sady, osiedle światła, kryształ, bursztyn, berberysowe ogrody. A co to jest yy, berberys? Nie wiem. A ty? Ja też nie. No, dobrze. Czyli większość ludzi nie wie. Ale ładnie brzmi. Może też być po prostu szczęśliwy dom, albo dowolne słowo, aby po francusku. Na przykład, deptoir. O, ładnie. A co to jest deptoir? Śmietnisko. Nie masz sumienia ku tak ludziom wciskać kit. No jaki kit? Przecież często to są, najczęściej to są mieszkania o najniższym standardzie, bez wind, z, z fatalnym rozkładem, gdzie nic nie można racjonalnie poustawiać. No to się wtedy dodaje mieszkania z klimatem. A, a nasze osiedle, tu gdzie mieszkamy, to właściwie jak się nazywa? No to się nazywa Osiedle Psiedoły. To z lat siedemdziesiątych, wtedy to się nikt nie martwił o nazwy, bo ludzie ze wszystkiego się cieszyli, aby tylko być na swoim. Ale dziadostwo to nasze osiedle, patrz, sam asfalt, no. blaszane budy, wszędzie gnoje windy spalili. A może wymyślisz coś lepszego niż osiedle psiedoły? A proszę bardzo, osiedle Berberysowa Aleja. Berberysowa Aleja. Ty, właściwie to tutaj nie jest tak brzydko. mieszkam sam, na kępie domek mam, na kępie czuję się jak w klubie. Paryską idę w dół, francuskiej mijam tłum i wiesz, powiem, że to lubię. Bo tu na barze bar, szum lip, kafejek, czar, znajome powitanie. Kogoś Rue de Paris Herbaciarnia vis a -vis. Agnieszce W pas się kłaniam Znajome okna drzwi Dobranoc mówią mi Codzienne nasze pożegnanie Wśród klonów i wśród lip Czasami przemknie VIP I Saski żółl się kłania Tu knajpkę masz co krok i tak przez cały rok bez tchu Bez opamiętania Pamiętając, by u drzwi knajpki rude de Paris Agnieszce w się kłaniać Jak za króla chasem Kępa kwitnie, kępa śpiewa Kępa jest jak kawał nieba Jak za króla sasa W dni majowe czy śpiewasz Przyszłobiony pas poszerzasz Do małej Italii, a potem w rukoli Spaghetti a la carbonara Espresso w Cafe A potem na brille Do Republiki Italiana Bo tu na barze bar szumli kafek, czar Znajome Powitania Kogoś bari pari Herbaciarnia vis-a-vis -vis. Agnieszce W pasie kłaniam Jak za króla Kępa kwitnie, kępa śpiewa. Kępa jest jak kawał nieba. Ja za ja, ja, ja, ja, ja, ja, yeah. króla chcesa. W dni majowe taty śpiewasz, czy słodki Bye. Krzysztof Tyniec o Saskiej Kępie zaśpiewał. Ciekaw jestem swoją drogą, jakby się nazywało to piękne miejsce w naszej stolicy, gdyby tę nazwę wymyślali fachowcy od współczesnych nazw, współczesnych osiedli. Pojawił się jeszcze w liście od państwa, dokładnie od pana Marcina, wątek rapów w twórczości Wojciecha Młynarskiego i pan Marcin pisze fachowym językiem. Od razu się czuje, że to fachowiec. Uważam, że w dorobku pana Młynarskiego Utworów o zabarwieniu rapowym jest znacznie więcej niż ten prezentowany na początku audycji. Forma 16-głoskowca, charakterystyczna recytacja i zabawa słowem Wojciecha Młynarskiego pozwalają myśleć w ten sposób o wielu utworach. Ponadto jako pierwszy polski rap chciałbym wskazać nadprostną kabaretu starszych panów. O, proszę, i fachowy głos w dyskusji na ten temat się pojawił. Krzysztof Tyniec śpiewał przed chwilą o Saskiej kępie, a teraz u nas kępa, Michał kępa. Dzień dobry, Kępa Michał, Michał Kępa inaczej, i mój falieton. Mam tu taki falieton, mam do dyspozycji parę minut i skorzystam, czemu nie. Mówię prawie jak jest, albo, albo w ogóle jak nie jest, ale dzisiaj to już zupełnie jak jest. No bo chcę poruszyć temat, proszę państwa, niezwykle ważny, w zasadzie dwa na raz, bo to trochę będzie zahaczało o tematykę higieny, ale przede wszystkim o tematykę higieny takiej psychicznej, Mianowicie no jest jedna rzecz, która mnie na świecie straszliwie męczy I to nawet nie jest alergia, chociaż alergia chyba na pierwszym miejscu, zwłaszcza wiosną Natomiast jest to kwestia ulotek, które ktoś wrzuca do skrzynek na listy pocztowych takich Ja myślę, że to męczy nie tylko mnie, to męczy wielu Polaków Natomiast mnie męczy szczególnie Mianowicie jakiś czas temu otrzymałem rachunek za wodę No i proszę państwa muszę powiedzieć, że był to rachunek za wodę za rok poprzedni i ten rachunek za wodę, a w zasadzie suma pieniędzy, którą jestem należny wspólnocie mieszkaniowej za wodę, jakby to powiedzieć, nie odzwierciedla stanu mojej higieny z zeszłego roku. Mam dziwne wrażenie, że myłem się nieustannie przez ten zeszły rok. Szorowałem się, myłem, dolewałem wody i chyba piłem jeszcze tą wodę. No nie wiem. Generalnie jest to rachunek bardzo, bardzo, bardzo wysoki. No i dzwoniąc, próbując się dodzwonić do wspólnoty mieszkaniowej w celu wyjaśnienia, Jedną z hipotez, bo to jest ciągle niewyjaśniona sprawa, więc proszę trzymać kciuki i kombinować. Znaczy, to przynajmniej trzy pisma będę musiał napisać, żeby tego nie zapłacić. Tak mi się wydaje, tak to oceniam. Natomiast jedna z hipotez jest taka, że ja po prostu nie płaciłem wody przez cztery lata w ogóle, bo nie docierały do mnie rachunki za wodę. A rachunki za wodę nie docierały głównie dlatego, bo cały czas ktoś wrzucał ulotki. Jak tylko otwierałem swoją skrzynkę, to te ulotki na mnie wyskakiwały, ja się bałem, uciekałem bo tych ulotek było pełno, więc ja stwierdziłem, że cała moja skrzynka jest pełna ulotek, a tam między tymi ulotkami okazuje się, że są też rachunki. Problem jest tego rodzaju, że ja przez trzy lata prawdopodobnie nie tylko nie dostałem, znaczy nie znalazłem tam rachunków za wodę, które tam były, ale tam prawdopodobnie są też inne rachunki na mnie czekają sprzed tych ostatnich trzech lat i ja po prostu nie mogę do nich dojść, bo one są tak zaplątane między tymi kolorowymi ulotkami dotyczących pizzy i innych bardzo ważnych rzeczy, że nie wiem, czy kiedykolwiek je znajdę i być może pójdę z torbami, bo nie płacę różnych rachunków, które ktoś mi wysyła, a skrzynka jest pełna e, ulotek. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi, którzy roznoszą ulotki na miłość boską. Szanowni Państwo, kocham Państwa bardzo, ale nie wrzucajcie mi ulotek i w ogóle ludziom nie wrzucajcie ulotek. Jeżeli są Państwo wrażliwi, to proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem jak wrzucacie ulotkę, to umiera kotek gdzieś. A jeżeli nie są państwo wrażliwi, tylko strachliwi To powiem, że w tych skrzynkach Siedzi potwór i urwie wam rękę Więc proszę państwa No ja kończę i Proszę trzymać kciuki za mój rachunek To znaczy nie za mój rachunek, tylko za mnie Żebym był w stanie go zapłacić I żeby on zmalał Znaczy suma, żeby zmalała I nie wrzucajcie, łagam tych ulotek Do usłyszenia, kłaniam się, dziękuję Z od ciotki roznoszę ulotki, bo oto przyszły nareszcie wakacje w mieście. Jest uczniów czterech, jeden emeryt, jeden pracuje, skrycie na urlopie nauczyciel. Niełatwo trafić z reklamą, rozrzucam pod bramą, nim ulicę dwie oblecę, już mówią, że śmiecę. Kotu ochota, taka robota, wakacje w mieście są zdrowe, ja zbieram na rower. Pociągiem, tramwajem bilety mi dają, choć lato takie gorące, roznoszenie jest kształcące. Niełatwo trafić z reklamą, rozrzucam pod bramą, nim ulicę dwie oblece. już mówią, że śmiecę. Wiem już, gdzie jest biblioteka i co jest w sklepach. Wiem już, gdzie jest Raszyn gmina, w Pyrach spotkałem kuzyna. Miasto swe poznaję bliżej w moim rewirze. Znalazłem też imielin stary i w kapatach dwa dolary. Nie roznoszę ulotki, bo oto przyszły nareszcie wakacje w mieście. Pociągiem, tramwajem bilety mi dają, choć lato takie gorące, roznoszenie jest kształcące. Niełatwo trafić z reklamą, rozrzucam pod bramą, Mimo ulicę dwie oblecę, już mówią, że śmiercę. Wakacje w mieście jeszcze nie przyszły, ale ja specjalnie nadałem tę piosenkę Kuby Sienkiewicza. Specjalnie, żeby pan Michał Kępa posłuchał sobie, jaka to jest trudna praca roznoszenie takich ulotek. Za 21 minut godzina 15. zaczynamy powtórkę z rozrywki. Dziś, proszę Państwa, piąta rocznica śmierci Ewy Szumańskiej, naszej słynnej, ukochanej młodej lekarki. I kiedy usłyszą Państwo kolejny odcinek Pamiętnika Młodej Lekarki, a usłyszą Państwo w tej powtórce przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego, proszę się uśmiechnąć do Ewy Szumańskiej. Oprócz Pamiętnika Młodej Lekarki, w którym obok Ewy Szumańskiej wystąpi Jan Kaczmarek, mamy dwa nagrania z Piwnicy pod Baranami. To na początek monolog Andrzeja Warchała i piosenkę w wykonaniu Rafała Jędrzejczyka. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Andrzeja Brzeskiego. Młody debiutant Andrzej Warkał proszę Państwa, 11 lat studiuję i skończyć studiów nie może. Desant. Coś mi się wydaje, że spadamy trochę inaczej, powiedział dowódca. Tak jest, rzucił szeregowy i spadł dalej głową w dół. Możecie mi szerzej odpowiadać, powiedział dowódca. Sytuacja jest wyjątkowa. Tak jest, rzucił szeregowy. Możliwe, że zapomnieliśmy spadochronów. Przez chwilę spadali, okręcając się wzdłuż własnej osi. No właśnie, powiedział dowódca, tak też sobie pomyślałem. To jak będziemy lądować? W każdym razie szybko. Chodzi tylko o to, żeby się piasek do broni nie dostał. Będziemy ją trzymać nad głową. Nad głową, nie nad głową, ale trzeba uważać, żeby się duchą do ziemi nie wbiła. A może by tak jeszcze na dole wybuchnąć? To niebezpieczne, zanim byśmy się pozbierali, mogliby nas złapać. A tu trzeba skoczyć i od razu w nogi. No i jeszcze nas Japończycy zauważą i od razu zaczną tak skakać. Przez chwilę spadali myśląc. Przed samą ziemią postarajcie się zwolnić, powiedział dowódca. Jako starszy stopniem powinienem zbać pierwszy. Tylko, żeby nie w jakieś siano, domyć się potem nie można. Belduje, że mamy teraz zimę. No, kiedy u nas to nigdy nic nie wiadomo, a nuż chłopi nie zdążyli zwieść. Jeśli mi oczy nie mylą, to spadamy prosto na kościół. Niedobrze powiedział dowódca. W instrukcji o Kościele nie ma ani słowa. Trzeba więcej czytać, rzucił szeregowy. Żeby to tylko nie był gotyk. No z tej, z tej wysokości to mi trudno powiedzieć. No napis jest zatarty. W każdym razie z mapą to by się zgadzało. Kiedy ci od map w porządku nie są. Dla nich każdy dom to prostochącik. Skaczesz, a tu przybudówka. Też racja, powiedział dowódca. A jakby to jednak był kościół, to warto teraz przyklęknąć. A może, a może by tak od razu spaść na klęcząco? Kiedy, kiedy łatwo o kontuzję. Zbliżamy się, krzyknął po chwili szeregowy. No dziwne, że do nas nie strzelają. Rzeczywiście, powiedział dowódca. Widocznie chcą nas wziąć żywcem. Co może się wrócić? Za późno, krzyknął dowódca. Ale nas żywcem nie wezmą. Dodał i przystawiwszy rewolwer do skroni pociągnął za spust. Twojej mocy Niewidzialne widzieć dziwy Pędź tysiące dni i nocy Aż ośnieży cię włos siwy Jedź, a powiesz po powrocie Że widziałeś cudów krocie Ale przecie nigdzie w świecie Nie dowierza się kobiecie Jedź, a powiesz po powrocie że widziałeś cudów krocie, ale przecie nigdzie w świecie nie dowierza się kobiecie. Gdybyś znalazł wierną panią, daj mi znać, bo rzecz to rzadka, lecz ja się nie skuszę na nią, choćby była to sąsiadka, wierna była, gdyś z nią gadał. Nawet kiedyś list układał, Lecz da radę nim, Przyjadę trzeci raz popełnić zdradę. Wierna była, gdyś z nią gadał, Nawet kiedyś list układał, Lecz da radę nim, Przyjadę trzeci raz popełnić zdradę. Dziecko i madrachorzy wie, skąd diabeł wziął kopyta, albo czemu kasnął Będąc młodą lekarką na rubieży oraz na dorobku, wszedł raz do mię pacjent o wyglądzie znudzonym, zblasowanym i dalekobieżnym. Dzień dobry, pani doktor! Dzień dobry! Zgaduję po twarzy, że pan do poradni wakacyjnej A już ci zamiaruję bowiem udać się na wczasy zagraniczne O, gratuluję A czego nudna pudy, ale ciśnie mną opinia publiczna Juśku pojechał na bar, do Barcelony, Zeniu do Sri Lanki, dzisiek na Hawaj Więc imię wypada tylko nie wiem gdzie Może do Francji, która jest matką rewolucji i co tam w tej Francji? Żokonda, plaz na pigalu, ostrygi ze ślamem, baladur, co mię po nich tam? To może do Hiszpanii, która jest matką ewolucji demokratycznej. I te niby co, pikasy, kastaniety, kurida i smażenina na oleju na samą myźmią wstrząchał. To może do Włoszech? Która jest matką korupcji parlamentarnej. I a po co mi tam do Włoch? Krzywą bierze, prostują, a poza tym nic, tylko pizza, mafiuzo i faszyści. U nas mam to samo. Ach, widzę, że pan bywały w szerokim świecie, którym pan sypie z rękawa. A pewnie jeździło się tędy i uwędy, ale dawni to byli wrażenia. W samej kolejce po stojałem 5 dni, a trzy tygodnie na liście społecznym. I to pana satysfakcjonowało. A tak? ja, gra życiowa pani doktor. Puszczą, mnie puszczą, a 50 dolarów to szmuglowałem w pasie od reptury albo w zagipsowanej nodze. Więc ta drzączka była domaca się celnik, czy się nie domaca. Domaca, no tak, czy nie? Tak, tak, No, a te małe ludzkie radości. 3 dni latał człowiek z pełnym pęcherzem, aż nagle water closet za darmo. I jaka ulga. Coś takiego, no. Albo biznes. Zarab w stolicy na targ. Gazetę rozkładam i kryształy, i masło, i szpirytus, i urtalion, i aszpiryna. A cudze ziemcy rwą jak głupie. I to ryzyko. Wróci się podróż... Czy się nie wróci? Bo jak się nie wróci, to dyshonur. Człowiek wiedział, że żyje. Ach, jak pan to pięknie opowiada i obrazowo. A teraz co? Dulary kupię w kantorze albo podajmy w banku? Wopista błodziutki bonjour messie, celnik się kłania po sam pas, towar żaden nie idzie, nuda jak za przeproszeniem filharmonii. I tu nagle dostałam lśnienie głośno. Proszę pana... A nie mógłby pan tylko rozpuścić po ludziach, że pan pojechał do Australii, a sam się zadekować? Eba, ale gdzie? O, cóż, właśnie zwolniła się u mnie leżanka na zapleczu po gościu, którym spędzał w czasy pod gruszką. Z zainteresowanie. No, no, proszę dali. Poleżałby pan sobie na wiejskiem powietrzu, poglądał telewizor, a jakby pan chciał ryzyka, to by pan poszedł wieczorem do knajpy za gumnem i po wszystkim. Pani doktor, wracam mi pani życie, oczywiście płacę walutą. Tak też myślałam. No, to lecę po sakwojażne seser i do zobaczyska. Gumno nasze, gumno. Wierzę ciebie, wierzę... Ale ciebie, się Ale interes rozwija. Swoją drogą, Polakowi to mało kto dogodzi Chyba, że ktoś ma naukowe podejście i... <śmiech> Jestem samochwała, doktorat, do usłyszenia Stary kasztan nocą szumiał, garniturek i komunia Mały piesek z chorągiewką krasną w zębach Na rowerze pęd powietrza, pełna mleczy, droga mleczna i po deszczu wielki rainbow, czyli tęcza Łopoczący las szturmówek, a pod ścianą siwy łóbek Który gwizdał sobie most na rzece kwaj Gęsty bigos w wielkich garach, ciemne piwo i wagary W rytmie marsza przedwczorajszy miesiąc maj Długie dni ostre burze, trzy tematy na maturze Pierwsza wódka i ostatnia szkolna ławka Złonimskiego wiersz pożółkły Cyrankiewicz i Gomułka I wiosennie rozłożysta Pierwsza babka Dżinsy szarik prane w Bali Krótki wypad na Kąwalię Gdzie rozgrzany W autobusie pachniał Sky I Lambretta biały skuter Co się śnił po nocach głupio Nieco tańszy już wczorajszy Miesiąc maj Rośnie natka spada krzywa i popiwek jest do piwa, pod kasztanem mafia Skolta sobie strzela. Zamiast ptaków na ulicy znowu krzyczą robotnicy. Ten ma wiosnek, Kto se nagrał na wideo. Nocą pun, prowadzić puna na melinę do rumuna. By z nim chwiejnym krokiem drapać się na haj. Na co im kowal z psami niech tam rosną pod mostami, już nie zwierzy. Ten dzisiejszy miesiąc Sły. maj. Taką nostalgiczną, majową piosenką zakończyliśmy powtórkę z rozrywki. Dokładniej zakończył Andrzej Brzeski. Już całkiem na koniec Akademii Rozryw Rozrywki zaśpiewa Leski, ale zanim Leski zaśpiewa, to jeszcze jeden utwór i to będzie powrót do wątku z początku audycji. Mówiliśmy o tuszy, o diecie, to teraz będzie taka pochwała krągłości. Bartek Bredę. Oda do bujnej, ja się chyba w tobie bujnę. Twoje ciało, takie bujne. Opływowe Twoje kształty są jak od losu, ryczałty. Za te stada chudych panien, co im wciskał się do wanien oraz w różne inne miejsca. Choć nie miały grama mięsa, za te panny, co dla szczupłości tak rzucały swoje kości w aerobikach, crossfitach, jak w chorobie świętego wita. Dzisiaj żegnam jej kwita. Chcę odfrunąć w Twoich ramion balonie, bo są jak balon tylko martwię się fatalnie, czyś jest bujna też mentalnie i twej wrażliwości zapas, czy tak duży, jak to zapas wciskany codziennie rano. Jeśli jest, jesteś kochaną. Jeśli nie, a samo sadło, to nie będzie z tego stadło. Zapraszamy do reklamy. Dokręcimy trochę ceny. E, e, e. Teraz jeszcze zbijemy. Bam, bam. I gotowe! I to prawdziwy majstersztyk! Cenowy majstersztyk w sklepach euro. 32 cale. Philips 100 Hz Za 899. Smart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 Odkryj Labotek Tom. Dostępny w aptekach. Jest środek dnia. To świetna pora dnia. Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji wiza, jak i poprzedzający ją poranek, a także następujące po niej popołudnie lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia.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 Szukasz oferty dopasowanej do potrzeb Twojej firmy? Peugeot rozumie biznes. Każdy biznes. Peugeot Boxer już od 530 zł netto miesięcznie, w leasingu od 101%. Dodatkowe opcje wyposażenia za pół ceny. Szczegóły w salonach Peugeot. Żegnamy reklamy. To program z 6 Radia. Wtorek, 17 maja jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zybliwski, Zapraszamy na serwis Trójki. Sześć dni temu w Sejmie była krytyka rządów PO-PSL. Dziś w kancelarii premiera rząd PiSu przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia i plany. Dar młodzieży wrócił ze szkoleniowego rejsu, a wracając na pokład zabrał 37 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. W tym serwisie Trójki także o coraz większym chaosie na greckiej Wyspie Lesbos dochodzi do zamieszek z udziałem imigrantów. Program Rodzina 500+, sześciolatki w przedszkolach, wzmocnienie polskiej armii, uratowanie unijnych środków, które Polska mogła stracić. Pół roku pracy na specjalnym posiedzeniu podsumowuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia największe osiągnięcia swojego resortu i plany na przyszłość. Obrady rozpoczęła premier Beata Szydło. Zapewniała, że nie jest tak, że jej gabinet nie popełnia błędów, a niektóre jego działania mogą wymagać korekty. Po szafowej rządu głos zabrali jej podwładni. Posiedzenie Rady Ministrów obserwuje Agnieszka Drążkiewicz.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 Przemyt papierosów na żaglowcu Dar Młodzieży. Gdyńscy celnicy natrafili na kontrabandę podczas kontroli przeprowadzonej w niedzielę na pokładzie jednostki, która wróciła z rejsu szkoleniowego po europejskich portach. W magazynach żagli, szwalni i maszynowni było 37 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Ich czarnorynkowa wartość to prawie 25 tysięcy złotych. Nikt z przebywających na pokładzie Dar Młodzieży nie przyznał się do przemycanego towaru. W sprawie zostało wszczęte postępowanie karno-skarbowe. Ostatnim portem przed Gdynią był Hamburg na pokładzie podczas 2,5 miesięcznego rejsu praktyki odbywali studenci nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni oraz uczniowie szkół morskich z Gdańska, Szczecina i Świnoujścia. Minister do spraw polityki imigracyjnej Grecji Janis Muzala skrytykował UNICEF za to, że jego przedstawicieli nie ma w greckich obozach dla uchodźców. Zdaniem polityka to kompletnie niezrozumiałe, że instytucja powołana do ochrony dzieci nie zajmuje się najmłodszymi, którzy są w tak trudnej sytuacji. Robią to organizacje pomocowe oraz ochotnicy z Grecji z zagranicy. 40% imigrantów to dzieci. Tymczasem sytuacja na greckiej wyspie Lesbos jest coraz bardziej napięta. Dochodzi do demonstracji i zamieszek z udziałem imigrantów, którzy sprzeci Dziwiają się przetrzymywaniu ich na wyspie z powodu opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o azyl. Z Aten relacjonuje Beata w wrajla Większość z prawie 4 tysięcy imigrantów na Lesbos przebywa tam od kilku tygodni. Wczoraj policja musiała użyć granatów hukowych podczas jednego z kolejnych epizodów, do których doszło w ośrodku, gdzie są rejestrowani. Greckie służby obawiają się zaostrzenia sytuacji. Na rozpatrzenie każdego podania o azyl mają dwa tygodnie. Problem w tym, że takich wniosków są tysiące, a w dodatku migranci mogą odwoływać się od decyzji urzędników. Tymczasem na Greckie Wyspy ma dotrzeć w czerwcu 200 funkcjonariuszy Europolu, którzy specjalnie. Realizują się w kwestiach migracji i działań antyterrorystycznych. Będą oni kontrolować tylko podejrzane osoby w ramach działań, które mają na celu śledzenie ruchów terrorystów. Decyzję o ich wysłaniu do punktów rejestracji migrantów podjęto po zamachach w Brukseli i Paryżu. Dodajmy, że w całej Grecji z powodu zamkniętych granic utknęło już ponad 54 tysiące imigrantów. Szczecińscy radni jednomyślnie zdecydowali o zakazie występów w mieście cyrków z udziałem tresowanych zwierząt. Łukasz Musiał z inicjatywy na rzecz zwierząt Basta mówi, że walka o to trwała prawie 8 lat, ale ostateczna decyzja należy do prezydenta. Radni sprzeciwiają się właśnie wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, czyli nie chcą, żeby tereny miejskie były wynajmowane cyrkom, żeby były dystrybuowane bilety w szkołach i żeby w ogóle była promowana taka rozrywka dla dzieci cyrk bez zwierząt w instytucjach publicznych naszego miasta. Teraz będziemy czekać na podjęcie przez prezydenta takiego stanowiska, żeby po prostu to stanowisko zostało wcielone w życie. W Polsce już ponad 20 miast podjęło decyzję o niewynajmowaniu terenów miejskich cyrkom, które wykorzystują zwierzęta. Cyrkowcy próbują omijać zakazy, wynajmując prywatne tereny w mieście i tam rozstawiając namioty. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 16. Noc z przelotnym deszczem padacznie będzie tylko na zachodzie i na pomorzu. Zimno: minus 2 stopnie na południu, 6 w centrum, do 8 na północy. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami, ale będzie też odrobina słońca. Deszcz ominie jedynie zachodniopomorskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie oraz Wielkopolska i Dolny Śląsk. Termometry pokażą w Augustowie i Bydgoszczy 13 stopnie, w Trójmieście i Poznaniu 14, w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Krakowie 15, w Szczecinie 16. Trójka. Program trzeci.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 Kupując dowolny notebook z procesorem Intel Core i3, i5 lub i7, otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące marki HP. MediaMarkt.pl Kiedy rzuciłam palenie, wpadłam z jednego nałogu w drugi. Odruchowo zamiast po papierosa sięgałam po przekąski. Wtedy w aptece kupiłam Block. Składniki suplementu diety Block zmniejszają apetyt, niwelują uczucie głodu oraz chęć podjadania. Block. I nie podjadasz. Aport! Tofik jest ze mną już 6 lat. Dobry, piesek, dobry. To najwspanialszy pies na świecie. Ale jakiś czas temu zauważyłem, że stał się mniej aktywny, a po wysiłku trzęsły mu się łapy. Kupiłem w Rosmanie tabletki dla psa Rewetia stawy. Tabletki Rewetia zawierają odpowiednie składniki wzmacniające, dzięki którym stawy mojego psa są w świetnej kondycji. Tofik, aport! W linii Rewetia dostępne także tabletki dla psów na sierść, trawienie, stres oraz witaminy. Tabletki Revetia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 Zacznijmy przysłowiowym Dzień Dobry. Anna Gacek, Wojciech Mann, Michał Jakubik i Halina Wachowicz. Witamy Państwa. 15 i 8 minut w tonacji trójki. Moja piosenka, czyli mój wybór na początku. Będzie zagadka, czy trudna, nie wiem, na... W podstawie dotychczasowych 740 naszych audycji wydaje mi się, że wszystkie są trudne. A z błędem do ilu ten szacunek? No plus minus. Mhm. No plus minus wszystkie były trudne, tak? Tak, 71335, SMS. I maile man@polskieradio.pl i anna.gacek. Nie, tak to... No. No, to jest upokarzające pomylić się we własnym adresie. Anna.gacek nazwisko. Anna.gacek.polskiradio.pl Pewnie nie przyjdzie dzisiaj ani jeden mail do mnie, bo wszystko pomieszałam. E, przyjdą, przyjdą. Pierwsza piosenka. E, no dobra, no to zgadujmy. Please come to Boston for the springtime I'm staying here with some friends We got lots of room You can sell your paintings on the sidewalk But I can't be where I hope to be Working soon Come to Boston She just said No, boy Won't you come home to me Hey, Ramblin' boy Why don't you settle down Boston ain't your kind of town There ain't no gold And there ain't nobody like me I'm the number one fan Of the men from Tennessee. Ah, uh, please come to Denver for the snowfall. We'll move up into the mountains. So far we can't be found. Throw I love you echoes down the canyon. Then lie awake at night till they come back around Mates come to Denver, she just said No, boy, won't you come home to me? Hey, Rappin' boy, why don't you settle down? Denver ain't your kind of town There ain't no road and there ain't no. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Now, this drifter's world goes round and round, and I doubt if it's ever gonna stop. But of all the dreams he lost and found, and all that he ain't got, he still needs someone to lean to, somebody he can sing to. Oh, please come to LA, live forever. This California life alone is just too hard. To live in a house that looks out over the ocean There's some stars that fell in the sky living way upon me Please come to Ellie, she just said No, boy Won't you come home to me Hey, and boy, why don't you settle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 Nie ma odpowiedzi prawidłowych. Ale jest sporo odpowiedzi gdzieś blisko tematu dzisiejszej audycji, co oczywiście znakomicie świadczy o temacie, co mówię patrząc prosto w oczy autora tematu. To dobrze świadczy o słuchaczach. Też, ale im tak nie blisko. mogę patrzeć prosto w oczy, więc... No, to prawda. Piosenka nasiła tytuł Please Come to Boston, a potem jeszcze następowały warianty bo artysta artysta na przykład, do Denver także. E, to jest stary utwór, który kiedyś śpiewał Glenn Campbell, a ta wersja e, w wykonaniu Lee Hazelwooda zawsze mnie poruszała, tym bardziej, że wielką sympatię mam do tego artysty. Niestety nie ma go już wśród nas. E, no ale wróćmy do tematu. To zaproszenie do Bostonu, tytułowe, to również e, podpowiedź, bo leitmotywem like naszej audycji są piosenki z zaproszeniem, z powitaniem gdzieś tam, w różnych miejscach, prawda? Mniej więcej. Aha, czyli już mogą Państwo oczekiwać kluczenia e, różnego rodzaju ekstrapolacji, nie mając zbyt wiele wspólnego z wymyślonym mozolnie przeze mnie tematem. Oddaję Ci głos. Dziękuję za takie pełne życzliwości wprowadzenie. Było ciepłe bardzo i prawdziwe. Ja oczywiście podchodzę do tematu z pewną swobodą. Tam miasta, miejscowości, Potwieram geografia, to jest łatwizna. Ja bardziej metaforycznie zapraszam na spacer dziką stroną miasta.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 troszkę krytycznie powiedziałem o twoim podejściu do tematu takim e, dość postmodernistycznym, to jakość tej piosenki no zawsze brzmi, e, każe mi wybaczyć tak. ci to meandrowanie. Ale ja teraz udow udowodnię, że e, też nie jestem jakimś takim kołkiem, co się trzyma kurczowo tematu i jak cokolwiek e, na inną ścieżkę wstąpnie, to ucieka z krzykiem. Ten mój wybór jest... O, proszę, mógł się nawet ułożyć wiersz. Ten mój wybór to jest Arebór. O, pięknie. Prawda? Ale poszło. No, to już mam plusy u poetów. Mianowicie tytuł piosenki Mama told me not to come. Mhm. Czyli było zaproszenie, ale mama powiedziała a, a, nie i synku. No i synek się posłuchał, a potem o tym zaśpiewał.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 żeby był porządek merytoryczny, to dodam, że to też nie jest oryginalna wersja, bo Tom Jones nagrał to co prawda, ale już kiedyś hmm, znaliśmy to w wykonania Three Dog Night no i Randy Newmana, który to wymyślił. E, piosenki zapraszające albo wokół tematu. Tak. W związku z obecnością pani redaktor dodaje taką uwagę. Zanim kolejna z moich piosenek, ja może potrzebuję nieco tutaj uwagę odciągnąć od kolejnej Czy wolnej ją? dość interpretacji tematu mail od pana Tomasza, który to nam donosi, że dzisiaj jest audycja numer 293. Policju, pan Tomasz? Na to wygląda. Ale według szacunków policji audycja numer 7. No tak, to prawda, tutaj są różne dane. Na razie trzymamy się tych, które otrzymaliśmy. Co do oficjalnych się nie wypowiadamy no, no dobrze, a jaka jest propozycja piosenki twojej? Mm. Propozycja jest dość łagodna. Chcę zauważyć, że łagodna muzyka łagodzi obyczaje. Mm -hmm. Zapraszamy Chyba, na grecką... Chyba, jest beznadziejnie nudno, to wtedy u mnie budzi agresję. Jest to niestety możliwe. Ale zapraszamy na razie państwa na grecką wyspę gdzie słońce i piękne wybrzeże odciąga myśli od wszystkich złych rzeczy, jakie poczyniło się w życiu. Czyż to nie jest kusząca propozycja? To jest yy, reklama biura podróży, a na miejscu zobaczymy. Mogę już wrócić z tej wyspy? Nie podobało się. <laughs> dobrze, dobrze. Ale to dobrze, będzie więcej miejsca i słońca dla mnie. No właśnie. Teraz droga Aniu i szanowni Państwo, utwór, który no, zainspirował dzisiejszy temat. Posłuchałem parokrotnie nowej płyty z Simpsona, który podejrzewałem, że jest jeszcze mało znany u nas, i to jest piękna płyta. I cały album jest wymyślony jako prezent czy, czy list muzyczny do nowonarodzonego syna tego artysty. Muzyka fantastyczna, a całość otwiera utwór Welcome to Earth, Witamy na Ziemi. No więc jak on zaprasza tego małego swojego synka, to poczujmy się przynajmniej zaproszeni, żeby tego zaproszenia posłuchać. Welcome to Earth May not be my last But you'll always be my first Wish I'd done this ten years ago But how could I know How could I know that the answer was so easy? I've been told you measure When I hold you, I treasure each moment I spend On this earth, under heaven, able Grandfather always said God's a fisherman And now I know the reason takim powitaniu na ziemi. Myślę, że ten synek się uśmiechnął jednak. Nawet ja się uśmiechnąłam. No właśnie. Prawda? No właśnie. Ale też tak się cieszę z tej piosenki. Tak się z niej cieszę. Tej, z, z tej, której słuchaliśmy przed chwilą, ponieważ musi utrzymać jeszcze chociaż chwilę w dobrym nastroju, a teraz jest niepotrzebny. No ciekawe, co przygotowałaś. Ja powiem bezwstydnie. To jest piosenka zupełnie nie na temat. To ale, żadna nowość. ale, ponieważ wiedziałam od wczoraj, że jedna z płyt na dzisiejszej audycji będzie płytą, która, która jest ulubioną płytą, to pomyślałam, że ja też sobie przyniosę jedną ulubioną płytę. No ale moja na temat jest. No ja nie miałam tyle szczęścia, no co ja na to no, poradzę. Musisz poczekać do przyszłego tygodnia wymyślić pod nią temat. A nie wpadłam na to. No o, ale teraz już za późno. Opadły mnie ręce całkiem. Zabieram wszystkich na wycieczkę do Tennessee. Do Tennessee? Proszę bardzo. Gdzie muszą być co najmniej znakomite dziewczęta, skoro inspirują piosenki takie jak ta. Nothing seems to stick with To było niezłe, więc wybaczam Ci trochę tę ucieczkę od tematu. Wytłumacz Państwu, czego słuchali. Słuchaliśmy do drugiej płyty zespołu The Last Shadow Puppets, albumu Everything You've Come to Expect. Dobrze, dobrze, ale zemsta i tak będzie. Domyślam się. Kara za to, że nie trzymasz się tematu. Tytuł utworu Oczywiście, jak to u mnie, bo ja odrobiłem lekcję na temat Welcome home. Mhm. Witamy w domu. Nie jestem tylko pewien, czy chciałabyś w tym domu pozostać Nie, dziękuję, Janiu. Wiem, wiem, że jesteś zachwycona. Tak, tym, że się skończyło. No. Niesamowita. Odporność na takie ładne granie. Ja myślałam cały czas o tym, że gdyby w piekle był żużel, co? To... I gdyby piekle w piekle była żużel. telewizja. I gdyby były relacje z tych kolejnych okrążeń, to to byłaby ścieżka dźwiękowa. No dobrze. Coś przygotuję na przyszły tydzień też, żebyś ja ciągle nie wierzę, że to się może podobać. Po różlu sobie pojeździć. Mhm. Dlatego ja teraz mam potrzebę złagodzić, załagodzić, zapomnieć, by trzymać się tylko literki Z. No i znów po pozwolę sobie popłynąć mojej dzisiaj niczym nieograniczonej wyobraźni. Ale Ani jednej piosenki na temat nie będzie? Nie. To po co ja się męczę? Nie, nie, nie. Przez ostatnie pięć minut to ja się męczyłam. Aha. Ale było na temat. Mm, bo pomyślałam, że to w sumie nieważne, gdzie, tak a tematu, że to nieważne, gdzie, ważne, żeby razem. Ważne, żeby był żużel. Nie, ważne, żeby razem. To jest zaproszenie do tego, bądźmy razem, zostańmy tak? razem, a reszta to już nieistotne. All right, with me, cause you make me feel so brand new. And I want to spend my life. Wstyd tak kończyć piosenkę. Prawda? To samo hmm. chciałam powiedzieć, że jeszcze mogłoby... Nie, nie to, że tak długo, ale jakoś ale ładnie jeszcze zamknąć. Ale tak. Moja piosenka pokazuje moją łagodną twarz i jest to na temat, ale inaczej, bo zaproszenie nie do żadnego miejsca, zaproszenie do miesiąca. Hmm. See you in September. Zobaczymy się we wrześniu. Tak? Mhm. I'll be alone. Each and every night, while you're away, don't forget to write. Bye-bye, so long, farewell. Bye-bye, so long. See you in September. See you when the summer's through. I'm Też wyciszyli, no ale to 60 lata, to były takie przypadki. Ania kończy. Kończę, kończę muzyką z nowej płyty i o ojzonio, kończę... To nie jest audycja z premierami, tylko audycja tonacja trójki na temat. To tylko był taki wstęp do zdania, nie trzeba nam nie krzyczeć. To miało być tylko niewinne zdanie, zupełnie. I miało Aha. być o tym, że to jest głośna piosenka i że się na pewno spodoba i że nawet jest na temat, bo jest zatytułowana Vegas i tam kończymy dzisiejsze wydanie tonacji. Chciałam dobrze. Już... Nie, nie zdążę się odnieść do kolejnego oszustwa. Nie.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 Twoje stopy mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny steper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują Twoje stopy, aerozol steper będzie najlepszym rozwiązaniem. Steper, grzybicy nie przepuści.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kanterajt, witam Państwa, wtorek, 17 maja, mija 16, serwis Trójki, Justyna i Krzysztof Zyglewski. Bez nowoczesnej PO i ruchu z 15, ale z liderami PSL-u i PiSu, lada moment, rozpocznie się spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie Nie ruszył proces oskarżonych w sprawie afery podsłuchowej, za chwilę wyjaśnimy dlaczego na sali rozpraw była nasza reporterka W Olsztynie zakończyła się pierwsza operacja wszczepienia stymulatora osobie w śpiączce, na jej efekty czeka wiele osób Właśnie teraz bez udziału mediów u Marszałka Sejmu powinno rozpoczynać się spotkanie poświęcone sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pisemna decyzja o tym, że rozmowy będą przebiegać bez udziału mikrofonów i kamer trafiła do przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych. To oznacza, że w spotkaniu nie weźmie udziału ruch Kukiz 15. Poinformował o tym Paweł Kukis. Wcześniej Jerzy Kozłowski przypomniał, że Kukiz 15 chce, by spotkanie było transmitowane. Z tymi kamerami chodzi o to, żeby w końcu skończyć z hipokryzją, żeby Polacy zobaczyli jak to dokładnie jest z tym zamieszaniem wokół Trybunału, żeby poznali o co chodzi oponentom. Na spotkaniu w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału nie będzie także lidera nowoczesnej Ryszard Petru jest w Londynie. Po południu mamy spotkanie z Polonią Londyńską. W momencie kiedy tu wlądowałem, dowiedziałem się, że Jarosław Kaczyński proponuje spotkanie właśnie dzisiaj we wtorek. No trudno, żebym w ostatniej chwili zmieniał plany. A wbrew zapowiedziom na spotkaniu będzie PSL. W ostatniej chwili lider ludowców Władysław Kośniak-Kamysz zmienił zdanie. Platforma Obywatelska zastanawiała się do ostatniej chwili i przed momentem lider tego ugrupowania poinformował, że partia jednak nie weźmie udziału w rozmowach. Jutro liderzy PO nowoczesne i psl organizują własne spotkanie, na które zaprosili wszystkie ugrupowania parlamentarne. Choć pierwsza rozprawa odbyła się, to nie ruszył proces oskarżonych w sprawie afery podsłuchowej, ponieważ adwokat Marka Falenty, biznesmana, który miał zlecać podsłuchiwanie polityków, poprosił o przerwę ze względu na inne ważne obowiązki. Prokuratura zarzuca Falencie, jego współpracownikowi oraz dwóm kelnerom nielegalne podsłuchiwanie i nagrywanie polityków w dwóch warszawskich restauracjach. W sądzie była Ksenia Maczak. Choć na pierwszej rozprawie stawili się wszyscy oskarżeni, sąd na wniosek jednego z obrońców ogłosił przerwę w rozprawie do 20 maja. To wtedy prawdopodobnie dojdzie do odczytania aktu oskarżenia. Zarzutów w sumie jest 81. Wszystkie dotyczą nielegalnego nagrywania polityków i ludzi ze świata biznesu w warszawskich restauracjach. Prokuratura twierdzi, że nagrywać kelnerom kazał biznesmen Marek Falenta. On sam dziennikarzom tłumaczył dziś. W świetle faktów, które przedstawiłem już w prokuraturze i mediom, oczekuję, że sąd jak najszybciej mnie uniewinni. Ale w sądzie licznie stawili się też pełnomocnicy pokrzywdzonych. W sprawie propozycją mediacji nikt nie był zainteresowany. To dlatego, że jak tłumaczył pełnomocnik części pokrzywdzonych między innymi Radosława Sikorskiego, mecenas Roman Giertych. Kwestia kary dla kelnerów ma mniejsze znaczenie niż wyjaśnienie motywów działania tego, kto za tym stał. Śledztwo w sprawie prowadziła praska prokuratura. To co ustaliła to, że... Praktycznie jedynym motywem działania były tak zwane interesy biznesowo-finansowe. Poinformowała prokurator Renata Mazur. Wszystkim oskarżonym grozi do dwóch lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Komisja Europejska odmawia komentarza, natomiast szef Rady Europejskiej krytykuje byłego burmistrza Londynu za porównanie ambicji Brukseli do polityki Hitlera. Boris Johnson, zwolennik wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, jeden z najbardziej liczących się polityków w tym kraju, zarzucił Unii że dąży podobnie jak kiedyś Napoleon i Hitler do stworzenia superpaństwa. Donald Tusk podczas wizyty w Kopenhadze nazwał absurdalną wypowiedź Borysa Johnsona. Podkreślił, że powinna być ona zignorowana, gdyby nie była to wypowiedź jednego z najbardziej wpływowych polityków rządzącej partii w Wielkiej Brytanii. I nie Borys mogę Jones. tego przemilczeć. Boris Johnson przekroczył wszelkie Borys granice Johnson racjonalnej Jones. debaty i wykazał się polityczną amnezją. Z kolei Komisja Europejska nabrała wody w usta, mówi jej rzecznik Margaritis Skinas. We have nie komentujemy opinii wypowiedzi. Kon wypowiadanych w kontekście brytyjskiego referendum bez względu na ich ton. Komisja Europejska wstrzymuje się też z ogłaszaniem projektów przepisów i z miesięcznym opóźnieniem ogłosi projekt budżetu na przyszły rok. Wszystko po to, by nie dawać argumentów do ręki przeciwnikom członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii. to Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na wyniki tej operacji z wielką nadzieją czekają bliscy wielu osób w śpiączce. W szpitalu klinicznym w Olsztynie wybitny specjalista z Japonii, wspólnie z lekarzami z Polski, przeprowadził operację w szczepienia stymulatora córce Ewy błaszczyk -Oli Dziewczyna jest w śpiączce od 16 lat. Stymulator ma pomóc w jej wybudzeniu. Operacja przebiegła bez żadnych powikłań. Relacjonował po zabiegu profesor Wojciech Maksymowicz. Dobrze, dobrze. Wszystko tak jak trzeba. Pan jest bardzo biegły, pokazał jeszcze parę patentów takich, jak to zrobić, żeby ta lekko się lepiej trzymała, żeby mało tam otwierać tyle co trzeba. To są takie szczegóły, które się przydają bardzo. Po to się właśnie spotyka i zaprasza ludzi, którzy mają duże doświadczenie. Wiadomość o udanej operacji przyniosła wyraźną ulgę mamie Oli Ewie Błaszczyk. No ciężko się czeka, aczkolwiek powiem osobiście, że byłam spokojna. Zajęłam się budzikiem dla dorosłych w międzyczasie, żeby coś robić. No i no staram się bardzo chronić przed życzeniowym myśleniem. Będę obserwować pilnie ten proces, bo to będzie proces. No i, i tyle. A dziś operowano jest jeszcze jeden pacjent. Jutro dwóch kolejnych na efekt wszczepienia stymulatora będzie trzeba poczekać kilka miesięcy. O 16.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Podhalu, do 5 w centrum i do siedmiu wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym deszcz w górach może jeszcze sypnąć śniegiem. Temperatura jutro od 13 do 16 stopni. Od czwartku ma być cieplej, ale druga połowa tygodnia wciąż deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci.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 Program trzeci Polskiego Radia. No, miało być trochę cieplej od jutra, ale 13-16 stopni to na razie jeszcze nie to. Od czwartku będzie cieplej. Zapraszamy do trójki. Zaczniemy od wysłuchania publicznego w sprawie ustawy medialnej. Nazwanie tych mediów mediami narodowymi niczego tutaj nie zmienia. Po to jest wysłuchanie, żebyśmy uwzględnili te racjonalne i rozsądne uwagi. No, to przejdźmy punkt po punkcie, a bo punkt chyba po jeden z to Przejdziemy na posiedzeniu podkomisji. Kolejny pozór, a ustawa pan prezydent już ją podpisał. To taki krąży dowcip powiedzmy na tej sali. Do ustawy medialnej powrócimy już za chwilę. W Polsce do sądów nie można wnosić broni, nie mogą tego robić nawet policjanci, chyba że konwojują groźnych przestępców, ale gdy zjawiają się jako świadkowie muszą broń zdeponować. Tyle teorii. W sądzie mieliśmy przypadek, gdzie policjant świadek wchodził do sądu z bronią. Policjanci bez problemu w ogóle nie zauważają w tym żadnego błędu, wchodzą, tak jak im się należało. Z bronią nie wolno wchodzić muszą zostawiać albo w depozycie, albo na komisariacie. Nie wolno, nie wolno. O wnoszeniu broni do sądu za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka. Frustrowało mnie to, że nie miałam siły, żeby wyjść wieczorem, a mój partner, mój mąż miał siłę wyjść wieczorem i miał swoje życie towarzyskie, a ja go nie miałam. Bardzo się frustrowałam tym, że wydawało mi się, że no zaraz to dziecko, zaraz ono coś będzie chciało, a może trzeba będzie je położyć spać, a może dać mu jeść. To w zasadzie nie widziałam możliwości, żeby znaleźć odpowiednie 5 minut na to, żeby coś dla siebie zrobić. I to trzeba sobie ułożyć, tego trzeba się nauczyć. O tym za pół godziny. Polska jest mleczną potęgą, ale... Mleko kosztuje więcej 2,20 groszy. cały czas według mnie. Czy mleko w Pana ocenie staniało ostatnio? Trudno mi powiedzieć. Ponoć cena strasznie spadła. Zaintrygowała mnie pani. Dzisiaj sprawdzę, jak będę wracał do domu. Generalnie ceny mleka spadły już poniżej jednego złotego i przy tych cenach naprawdę, naprawdę nie opłaca się już produkować mleka. O kłopotach branży mleczarskiej pod koniec pierwszej godziny. Po 17:00 wybierzemy się na ryby, a konkretnie na zawody wędkarskie. Emocje jak na grzybach, jeżeli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić, co takiego jest w wędkarstwie. W Pulsie Trójki podsumowanie 6 miesięcy rządu Beaty Szydło. Gośćmi Marcina Zaborskiego będą rzecznik rządu Rafał po PO, Mariusz Witczak. Puls o 17.45. Obrońca. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Ja studiowałem na UMK w Toruniu i nie przypominam sobie, by choćby godzina zajęć była poświęcona ochronie zwierząt. Więc trudno mi było wówczas założyć, że będę zajmował się prawną ochroną zwierząt. Ta myśl chyba została mi zlecona przez małżonkę. Niejako w prezencie ślubnym, Postanowiliśmy, że będziemy pomagać zwierzętom, ona jako wolontariusz fundacji, a ja z racji wykonywanego zawodu, na salach sądowych, w procesach dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Obrońca, reportaż o 18.15. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantereit. A jeśli chodzi o popołudniowe burze, to radar burzowy pokazuje tylko pojedyncze wyładowania na północny wschód od Lublina. Zapraszamy do reklamy.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 Dziękuje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 Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro, dostępnym z ratą od 1894 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi Przewaga dzięki technice.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 w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie o 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur przy telefonie 22 i 7. Trójek w każdej sprawie, z wyjątkami, do 19. :00. A zaczynamy piosenką dnia. Limbowski w trawie. Pamiętasz Tych parę chwil, kiedy otwierał się Szemrany raj Dalej jesteś jak kwiat Jesteś jak mięta Co przed motylem cała drży i lgnie Lecz kielich w dół Przytulona w trawie Myślałaś, co się dzieje w nas Może to zwykły bawidamek Lowela, co so kochanek setki ma Przytulona w trawie Myślałaś, co tu dzieje się Może to zwykły bawidamek I zaraz cię zostawi bała się I nie wiedziałaś, co masz robić nie wiedziałaś co masz robić, Nie wiedziałaś co masz robić, Co masz zrobić z Nie wiedziałaś co masz robić, Nie wiedziałaś co masz robić, Nie wiedziałaś co masz robić, Co masz zrobić z Z nikim nie mam takich ciar I ty nie masz też Myślisz, że jestem groźny Że jestem przeklęty I lubisz to Ja chcę pokazać tylko zranione serce Co do ciebie lgnie przydulona w trawie Myślałaś, co się dzieje w nas Może to zwykły bawi Rowena, co kochane, setki mam Przytulona w trawie Myślałaś, co tu dzieje się Może to zwykły damek I zaraz cię zostawi, Bała się Znów jesteśmy sami I nie ma się już czego bać I wiesz już, że to czarne serce Gotowe by w twoje ręce siebie dać Znów jesteśmy sami I wszystko to odeszło w dal I wiesz już, że to czarne serce Wciąż czeka by w twoje ręce siebie dać Ty dalej nie wiesz co masz robić Dalej nie wiesz co masz robić Dalej nie wiesz co masz robić So it's artysta, piosenka w trawie i to jest nasza piosenka dnia 17 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Z jednej strony propozycje dekomunizacji mediów publicznych i wprowadzenie zapisów o wartościach chrześcijańskich do ich misji, a z drugiej strony zarzuty o celowe upolitycznianie radia i telewizji publicznej. W Sejmie zakończyło się wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw zmieniających zasady działania mediów publicznych. Swoje zdanie wygłosili przedstawiciele kilkudziesięciu różnych instytucji, organizacji, redakcji, a także ludzie kultury i twórcy. W Sejmie był Łukasz Walewski. Wysłuchanie publiczne w sali kolumnowej Sejmu miało pozwolić ludziom kultury i mediów na głośne wyrażenie zastrzeżeń do tzw. dużej ustawy medialnej. I jak mówi europoseł Zbigniew Kuźmiuk z PiS był też drugi powód. Żeby ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakichś debat w parlamencie europejskim, mieć argumenty mówiące o tym, że procedowanie nad ustawą było procesem otwartym. Na projekt dużej ustawy medialnej składa się pakiet kilku propozycji autorstwa PiS. Najważniejsze założenie przewiduje, że wyborów władz mediów publicznych ma dokonywać sześcioosobowa Rada Mediów Narodowych. Wybierana przez Sejm, Senat i Prezydenta na sześcioletnią kadencję. Jedno miejsce ma być ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego. Media mają też zmienić nazwę. Nazwanie tych mediów mediami narodowymi niczego tutaj nie zmienia. To propagandowa zmiana nomenklatury. Filozofią jednak tej ustawy jest, żeby te nowe media stały się łupem jednej opcji politycznej. Zmiana reżyser Agnieszka Holland. Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mieliby być wybierani w drodze konkursów spośród kandydatów, zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Ale jak wskazywała Beata Kolis z Komitetu Obrony Demokracji, ustawa nie wylicza, jakie kompetencje mieliby mieć kandydaci do Rady Mediów Narodowych czy do zarządów radia i telewizji, ani też nie zawiera żadnych ograniczeń. Musi być jasno zapisane w ustawie, że nie mogą kandydować posłowie, senatorowie, europarlamentarzyści. Powinien być też zakaz, że do Rady nie może kandydować, ani być powoływany na stanowisko szefa mediów publicznych, parlamentarzysta albo europarlamentarzysta, który swoją kadencję zakończył w okresie krótszym niż na przykład trzy lata przed zgłoszeniem kandydatury. To pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy stanowiska w mediach narodowych będą nagrodą pocieszenia dla tych, którzy swoje wybory przegrali. Trzecia ważna zmiana przewiduje, że media publiczne będą finansowane nie z abonamentu, a ze specjalnej składki odprowadzanej z rachunkiem za prąd. Będzie to 15 złotych miesięcznie. I mimo, że w dyskusji brały też udział osoby i środowiska popierające zmianę ustawy medialnej w kształcie zaproponowanym przez rząd, to także miały drobne uwagi, jak Tomasz Truskawa ze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 która powstanie po dzisiejszym wysłuchaniu publicznym, jak zapewnia szefowa Komisji Kultury Elżbieta Kruk z PiSu. Komisja w czwartek i wtedy będzie debata poselska dla odmiany i potem pod komisję powołamy. Ale w to, że uwagi twórców zostaną naprawdę wysłuchane i wprowadzone nie daje wiary Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO i mówi wprost, liczba zastrzeżeń powoduje, że w zasadzie ustawę należałoby napisać od nowa. A samo wysłuchanie, jak mówił Zbigniew Kuźmiuk, służyć miało tylko odrzuceniu oskarżeń, że PiS ignoruje opinię środowisk kultury i mediów, dodaje śledzińska -Katarasińska. Kolejny pozór, a ustawa, pan prezydent już ją podpisał. To taki krąży dowcip na tej sali. Jedno jest pewne. Sejm czekają raczej szybkie prace nad ustawą medialną. Przed posłami jeszcze bowiem dwa czytania, a założenie projektu jest takie, że ma on wejść w życie od 1 lipca. I wtedy TVP, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa zostaną przekształcone w instytucje mediów narodowych. Wiceminister kultury i pełnomocnik rządu do spraw reformy mediów Krzysztof Czabański zapowiedział dziś w Sejmie, że wiele wskazuje na to, że z projektu zostanie wycofany zapis o wygad... Wyszanie umów kierowników w mediach publicznych. Powtórzył też, że opłata audiowizualna może wynieść nie 15 zł miesięcznie, jak zapisano w projekcie, lecz 11-12 zł. A w Sejmie był Łukasz Walewski. Redaktor prowadzący powiedział, że można dzwonić w każdej sprawie z wyjątkami. To z mojej strony skówka i zasówka. Czuwaj. Dziękuję panu bardzo za telefon 22 i 7 trójek. Wiem, umiem, rozumiem. Zapraszamy do trójki. Do sądu nie wolno wnosić broni. Ani do budynku, ani na salę rozpraw. Jest wyjątek. Przepis ten nie dotyczy policjantów, którzy konwojują groźnych przestępców albo ochraniają ważnych świadków. Z kolei policjanci, którzy są wzywani w charakterze świadków, muszą broń zdeponować. Tak stanowi prawo. Ale jak wiadomo, prawo sobie, a życie sobie. Pan w tym momencie popełnia przestępstwo. Proszę zostawić broń. W depozycie, albo na komisariacie. Policjant na rozprawie miał broń. Marek Walczak, stowarzyszenie Prawo na drodze. To zwróciło naszą uwagę. Postanowiliśmy reagować przed popełnieniem przestępstwa, reagując tuż przy wejściu. Policjant świadek wchodził do sądu z bronią. Aleksandra Madej, stowarzyszenie Prawo na drodze. Policjanci bez problemu w ogóle nie zauważają w tym żadnego błędu, wchodzą, tak jak im się należało. Z bronią nie wolno wchodzić. Muszą zostawiać albo w depozycie, albo bo na komisariacie. Przepisy jednoznacznie określają przypadki, w których policjant może wejść do sądu z bronią służbową. Sierżant Antoni Rzeczkowski, zespół prasowy Komendy Głównej Policji. W myśl ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, do sądu z bronią może wejść osoba, która wykonuje w budynkach sądowych obowiązki służbowe wymagające posiadania broni. Policjant, który jest wezwany jako świadek, takich czynności nie wykonuje. Sala rozpraw powinna być wolna od broni. Tomasz Parol, prawnik z portalu Anuluj Mandat. W każdej sytuacji, oprócz osób upoważnionych, czyli na przykład konwojentów, strażników, którzy chronią bezpieczeństwo sali rozpraw. I to powinna być zasada. Jaki wpływ na obwinionego, na oskarżonego ma to, że patrzy na policjanta, świadka, który stoi przed nim, przed sądem z bronią przy pasku? No jest to jeden z elementów manipulacji. No oczywiście taki człowiek może się poczuć w jakiś sposób zastraszony, może poczuć się pełen obaw, może generalnie rzecz biorąc starać się stonować wypowiedź, czyli nie do końca wypowiadać się zgodnie z prawdą, ponieważ no, ma tutaj demonstrację siły i demonstrację bezkarności. Co grozi policjantowi, który jako świadek stawia się na salę rozpraw i tam wniesie broń? Jest to naruszenie regulaminu funkcjonowania sądu. W takim przypadku prezes sądu może skierować pismo do komendanta, do przełożonego tego policjanta, który po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających może wszcząć przeciwko policjantowi dyscyplinarne. Natomiast jeżeli policjant stawi się na rozprawę w charakterze świadka na salę sądową, wówczas przewodniczący składu sędziowskiego również może nałożyć na świadka grzywne lub karę aresztu do 14 dni. Obwiniony zwrócił wysokiemu sądowi uwagę, że świadek, który został wezwany, a był to policjant, wszedł na salę z bronią. Grzegorz Galiński, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Sąd po prostu nie zareagował w ogóle. Tego typu zachowania sądów są nagminne. I zarówno policjant, jak i sędzia, który dopuszcza popełnienie tego przestępstwa, nie ponoszą nigdy za to żadnej odpowiedzialności. Gdyby zwykły obywatel próbował tędy w, przez tę bramkę wejść z bronią, zostałby od razu zatrzymany. Myślę, że w tym momencie czekałyby go srogie konsekwencje prawne. Natomiast załóżmy, ja nie czułbym się bezpiecznie, gdyby ktokolwiek do sądu przychodził z bronią, nie wykonując specjalnych funkcji do sądu Przechodzimy w celu ustalenia merytorycznego zajścia sytuacji, wyjaśnienia. Nie po to, żeby demonstrować jakiekolwiek siłę lub naruszać jakiekolwiek przepisy, bo w końcu gdzie, jak gdzie, ale w sądzie te przepisy powinny obowiązywać. O wchodzenie z bronią do sądu, o praktykę i teorię pytał Tomasz Jeleński. Tu trójka, audycja popołudniowa, teraz Rosemary Klunej. Come on to my house and my house. I'm gonna give you apple, and plum, and a do Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house and my house. I'm gonna give you pips and dates and grapes and cakes. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house and my house. I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house. I'm gonna give you everything. Come on to my house.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 Come on my house, my house I'm gonna give you his style Come on my house, my house I'm gonna give you everything Everything, everything Come on my house Minęła 16.30 Trójca skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Od pół godziny trwa spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zorganizowane przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Biorą w nim udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider PSL-u Władysław kośniak kamysz oraz przedstawiciel partii Korwin. W rozmowach nie uczestniczą lider nowoczesnej Ryszard Petru oraz przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Nie ma także lidera ruchu Kukis 15. Paweł Kukis chciałaby aby spotkanie było transmitowane przez media, a nie jest. Jest to w tej chwili temat zastępczy, który ma przykryć sprawy gospodarcze i inne sprawy polityczne. Ja nie po to rezygnowałem z życia komedianta, żeby uczestniczyć proszę państwa w telenoweli w tym cyrku. Zaproszenia na spotkanie otrzymała też partia Razem i SLD, ale ich przedstawiciele z nich nie skorzystali. Kolejne krwawe zamachy w stolicy Iraku. Według najnowszego bilansu eksplozje trzech ładunków wybuchowych na północy Bagdadu zabiły co najmniej 50 osób. Jest ponad 80 rannych. Żadna organizacja nie przyznała się na razie do zorganizowania. Ataku. W ciągu ostatniego tygodnia dżihadyści kontrolujący część terytorium Iraku zabili w zamachach około 100 osób. Stoliki i krzesła jak w zwykłej kawiarni. Tyle tylko, że w autobusie i to z zaklejonymi oknami. Na praskiej ulicy po raz piąty wyjechała autobusowa kawiarnia po ciemku. Założenie projektu jest proste, pokazać zdrowym osobom, jak to jest być niewidomym. Dlatego w autobusowej kawiarni po ciemku kawę posłodzimy i wypijemy po omacku. W ten sposób osoby zdrowe na chwilę stają się tymi, które potrzebują pomocy od niewidomych, bowiem rolę kelnerów i kelnerek pełnią właśnie osoby niewidome, które doskonale poruszają się w takim otoczeniu i wiedzą, jak sobie w nim radzić. To już piąta edycja projektu organizowanego przez Fundację Czeskiego Radia na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Jej celem jest zebranie funduszy na rehabilitację osób, które mają problemy ze wzrokiem. Autobusowa kawiarnia będzie w Pradze jedynie do czwartku. Później ruszy do innych miast. Będzie można ją odwiedzić na przykład w Zlinie, Ostrawie, Pardubicach czy Jiczynie. Z Pragi Tomasz Jędruchów, Polskie Radio. To wszystko pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu w górach, możliwe opady śniegu, temperatura w nocy od plus jednego stopnia na Podhalu do plus pięciu w centrum i do siedmiu wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym deszcz w górach jeszcze może sypnąć śniegiem. Temperatura jutro od 13 do szesnastu stopni, czyli jeszcze bez większych zmian, ale od czwartku ma być cieplej, ale druga połowa tygodnia wciąż będzie deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Audycja popołudniowa a w niej już za chwilę matka polka feministka, ale przedtem Dawid podsiadło. Wpatrzony! Dziękuje audycję. Zapraszamy do trójki Pastempomat. To była piosenka Dawida Podsiadło. Za 21 minut, godzina 17. Bycia rodzicem trzeba się nauczyć. Przekonuje dzisiejsza bohaterka Joanna Milawczyk w cyklu Matka Polka Feministka i zastanawiam się, czego nauczyłem się będąc rodzicem, a właściwie czego uczę się przede wszystkim. I nie wiem jak u państwa, u mnie na pierwszym miejscu jest chyba cierpliwość. To jest cecha, która cały czas jest szlifowana. Cierpliwość. 22 i 7 trójek. Matka Polka Feministka. I niestety, jeśli chodzi o tę cierpliwość, to często jeszcze wciąż przegrywam. W kolejnej odsłonie cyklu Matka Polka Feministka jego autorka poprosiła w imieniu słuchaczek o pomoc. Zacznę od podziękowań. Dziękuję za wszystkie listy dotyczące rodzicielstwa, a w zasadzie będące odpowiedzią na ostatnią rozmowę matki Polki feministki. Dotyczyła ona tylko przypomnę zmęczenia. Napisały przede wszystkim panie, że są zmęczone potwierdzają to, o czym mówiła bohaterka spotkania sprzed tygodnia zmęczone takimi zwykłymi, codziennymi rzeczami związanymi z wychowywaniem dzieci i pytają o radę. Odradzenia najlepsze są inne mamy. Joanna wspiera kobiety, sama ma dwoje dzieci i bywała sfrustrowana. <tak>, tak, byłam sfrustrowaną mamą, bywam na co dzień <tak> sfrustrowaną mamą, już może nie mam z tego powodu dodatkowych wyrzutów sumienia. No bo czym jest frustracja? Frustracja jest taką informacją, sygnałem, że jakieś nasze potrzeby są niezaspokojane. Jak jestem głodna, to jestem sfrustrowana, tak? I no jedyne, co, co trzeba z tym zrobić, to jakby zobaczyć, aha, jestem sfrustrowana i być może się irytuję, wkurzam, to znaczy, że czegoś mi brakuje. Młodej mamie, snu. Oh, snu! Na przykład snu mamie brakuje. E, często snu mamom brakuje, ale też brakuje dania sobie prawa, że ja mogę sobie wziąć ten sen tam, gdzie mogę. Często, nawet jeśli nie śpią w nocy, to po prostu nie dają sobie prawa, żeby to odesłać w dzień razem z dzieckiem. Tylko zamiast tego one no chodzą i sprzątają dom. Albo są zmęczone, już nie takie bardzo młode mamy, gdzieś wpadły w ten nawyk późnego chodzenia spać i zamiast pójść spać wtedy, kiedy ich dziecko idzie spać o godzinie 20 na przykład, to one też północy pieką ciasteczka, sprzątają. Ja mam wrażenie, że dałoby się tym jakoś zarządzić wtedy, kiedy ta mama naprawdę by sobie pozwoliła na to, że tak, to jest taki okres, kiedy ja mam takie potrzeby snu, bo też jest ważne, dlaczego my mamy zwiększone potrzeby snu, jak na początku mamy dziecko już. Nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o te pobudki, ale to jest okres, w którym się bardzo dużo uczymy. A jak się bardzo dużo uczymy, to nasz mózg pracuje na podwyższonych obrotach i jest bardziej zmęczony. Czyli jesteśmy zmęczone, bo uczymy się jak być z dzieckiem, jak obsługiwać tak. dziecko, jak wychowywać dziecko. tak. Tak, wszystkiego, czego nie miałyśmy szans nauczyć się wcześniej. To nie jest żaden materiał naukowy. Jest to jakiś obszar, który naprawdę musimy opanować. Co Panią frustrowało jako mamę na początku? Frustrowało mnie to, że nie miałam siły, żeby wyjść wieczorem, a mój partner, mój mąż miał siłę wyjść wieczorem i miał swoje życie towarzyskie, a ja go nie miałam bo nie miałam siły o to zadbać. Byłam z tego powodu strasznie sfrustrowana. Byłam sfrustrowana tym, że nie mam czasu, żeby pomalować, bo cały czas czułam, że to nie jest właściwy moment. Ja lubię takie rękodzieło, ale bardzo się frustrowałam tym, że wydawało mi się, że no zaraz, teraz to dziecko trzeba zaraz ono coś będzie chciało, a może trzeba będzie je położyć spać, a może dać mu jeść. To w zasadzie nie widziałam możliwości, żeby znaleźć odpowiednie 5 minut na to, żeby coś dla siebie zrobić. To nie o to chodzi, żeby teraz poczekać, aż dziecko będzie miało 18 lat i zrobi nam tą przestrzeń, tylko nauczyć się działać tym poczuciem, że ok, dobrze, teraz sobie w głowie wszystko odsuwam, teraz jest mój czas na malowanie. Ja to teraz będę robiła, bo tak, wysyłam męża na spacer w sobotę rano z dzieckiem i to jest teraz mój czas, żeby malować, a nie gotować obiad. No i co zrobić z tymi wyrzutami sumienia, które jak myślę właśnie wtedy się pojawiają? Złożyć sobie priorytety w głowie. Czasem jest tak, że potrzebujemy dostać jakąś pomoc z zewnątrz. Wstydzimy się tego, prawda? Wstydzimy się poprosić i powiedzieć, że nie dajemy sobie z czymś rady. Wstydzimy się, bo jest taki mit macierzyństwa i mit tego instynktu macierzyńskiego, który myślę, że to tak trochę działa, tak na sobie wyobrażamy gdzieś trochę podświadomie, że w momencie, kiedy stajemy się mamą, to jakby ta wiedza na nas spływa i już nie musimy się niczego uczyć. Tymczasem ten proces uczenia, tak jak mówiłam, on zabiera dużo czasu i energii. Jak uznamy, że na dzień dobry z dzieckiem jesteśmy w punkcie zero i się zaczynamy uczyć, to poczucie winy się zmniejsza, no bo skoro ja nic nie potrafię, tak samo jak mój partner nic nie potrafi, to dlaczego mam mieć poczucie winy? A w momencie, kiedy wierzymy jednak w instynkt macierzyński albo go sobie z głowy nie skasujemy, bo to jest trochę podświadome, to jest takie kulturowe, my jesteśmy w tym zanurzeni, jak w takim sosie, to wtedy rzeczywiście bierzemy na siebie więcej obowiązków, zwalniamy z tych obowiązków naszego partnera, no bo przecież on nie jest kobietą, to może tego instynktu nie posiada, Okazuje się, że mężczyźni tak samo poznają swoje dzieci i są tak samo dobrzy w opiece i czytaniu sygnałów niewerbalnych jak kobiety. No i mój na pewno mąż był. Ale pamiętam ten moment, kiedy ja musiałam się wziąć za fraki, bo ja sama automatycznie zaczęłam wchodzić w te domowe obowiązki. I nagle zaczęłam się rozglądać, że zaczynam się zmieniać w taką osobę, która zajmuje się domem, chociaż ja nie podejmowałam takiej decyzji. Tak jakby zaczęłam widzieć siebie z boku w tym wszystkim i byłam taka zaskoczona, jak to się stało, że ja nagle wszystko robię, a mój mąż tego nie robi. I to był moment, kiedy ja powiedziałam mojemu mężowi, Słuchaj kochanie, chociaż byłam w domu, moje karmienie piersią zajmuje mi, jak policzyłam sobie 8 godzin na dobę. To jest taki mój etat. Ty masz swój etat poza domem, okej, okay. ale cała reszta, wiesz ja jak jestem w domu z dzieckiem, sama to muszę zjeść obiad, a obiad sam się nie gotuje, więc musimy się tym wszystkim jakoś podzielić. Był zaskoczony? Trochę tak, ale jakby podszedł do tego ze zrozumieniem, bo ja też nie podeszłam do niego z pretensją, no bo skąd on miał to wszystko wiedzieć? Wieczorami gotował zupę, ja sobie w ciągu dnia coś tam przygotowywałam dodatkowo. No, trzeba zacząć od tego, żeby dać sobie do tego prawo. I tu mam wrażenie, dotykamy sedna problemu, czy państwo dają sobie prawo do tego, by obowiązki dzielić? Panów również proszę o listy matkapolka.małpa.polskieradio.pl i zachęcam do odwiedzenia facebookowego profilu Matki Polki Feministki. Zachęcała Joanna Mielewczyk. To trójka, audycja popołudniowa, za 15 minut, godzina 17. Uwaga kierowcy, mamy kłopoty na jedynce. Ja chciałem oszczędzić wszystkich jadących autostradą, a jeden w kierunku Łodzi, tuż przed węzłem z za chwilę myślę, że będzie zamknięta autostrada, leży BMW na dachu, blokuje całą drogę. W kierunku Łodzi, tuż przed węzłem Stryków, to znaczy, że jedzie pan od strony Gdańska. I tam wypadek i tam kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. A już niebawem, kiedy zostanie oddany ten ostatni brakujący odcinek jedynki, czyli obwodnica Łodzi, no to będzie można mówić, że jedziemy w kierunku Łodzi i nie będzie wiadomo, czy jedziemy z południa czy z północy, bo cała autostrada będzie już oddana do użytku. Dwadzieścia i siedem trójek albo zd3 małpa polskie radio.pl albo smsm siedemdziesiąt jeden za 14 minut 17. już za chwilę o krainie mlekiem płynącej. Trójka za 11 minut, godzina 17. Zapraszamy do trójki. Spadają ceny mleka, konsumenci raczej tego nie zauważają, ale dla producentów jest to poważny problem. Pomoc dla nich zapowiedział dziś rząd. Resort rolnictwa chciałby umorzyć w całości lub w części kary za przekroczenie kwot mlecznych za lata 2014 i 2015. A w przyszłym miesiącu do rolników miałoby trafić 245 milionów złotych, między innymi na wsparcie produkcji mleka. Wszystko po to, by rolnicy mogli przetrwać czas mlecznego kryzysu i niskich cen mleka, choć niskich cen akurat na sklepowych półkach specjalnie nie widać. Mleko kosztuje więc złote, 2,20 zł, cały czas według mnie. Czy mleko w Pana ocenie staniało ostatnio? Trudno mi powiedzieć. Ponoć cena strasznie spadła. To zaintrygowała mnie Pani. Dzisiaj sprawdzę, jak będę wracał do domu. Generalnie ceny mleka spadły już poniżej jednego złotego. Radosław Iwiński z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. I przy tych cenach naprawdę, naprawdę nie opłaca się już produkować mleka. Jak to jest, że nie jesteśmy tą mleczną potęgą? Znaczy jesteśmy mleczną potęgą, ponieważ produkcja mleka w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. To, że w tej chwili ceny są na rynku niższe, to nie znaczy, że my tą potęgą nie jesteśmy. Nadal nią pozostajemy. Jesteśmy czwartym producentem mleka w Unii Europejskiej. Więc samo to miejsce mówi wiele za siebie, a ceny na rynku, jakie są w chwili obecnej i ceny, jakie rolnicy uzyskują w skupie. Nie mają nic do całokształtu i wielkości produkcji. Oczywiście determinują ją w jakiś sposób, ale te ceny generalnie są niskie obecnie w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. W 2012-2013 roku mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wzrostem popytu na produkty mleczne, przede wszystkim na proszki mleczne ze strony Chin. Jakub Olipra, ekonomista z banku Credit Agricole. To doprowadziło do tego, że producenci mleka działali w kierunku zwiększenia swojej produkcji i podejmowali inwestycje, których efekt był widoczny w 2014 roku, kiedy ta podaż zaczęła przewyższać popyt. To z kolei doprowadziło do spadku cen, który trwa do chwili obecnej. Zazwyczaj taki cykl na rynku mleka, czyli okres od maksimum jednego cen do drugiego maksimum cen trwa około 30 miesięcy, co by oznaczało, że te ceny powinny już rosnąć, ale nie rosną. Ponieważ Komisja Europejska uwolniła kwoty mleczne już ponad rok temu. W związku z tym wiele krajów w Unii Europejskiej tą produkcję mleka podniosło. Chodowcy zaczęli więcej pozyskiwać mleka od swoich krów, zaczęły się powiększać stada. W związku z tym ta produkcja w Unii Europejskiej wzrosła. Do tego dokładają się niższe zakupy ze strony, powiedzmy sobie, azjatyckich gigant, takich jak Indie czy Chiny. Do tego nałożyło się jeszcze embargo rosyjskie. No i mamy dzisiaj to, co mamy. Te ceny spadają. Ja pamiętam z historii, że to rolnicy mówili bardzo negatywnie na temat kwot mlecznych i postulowali zniesienie kwot mlecznych Lecznych, ale wydaje mi się, że takie postulaty to był jednak strzał w kolana. No bo po roku mamy zupełnie inny rynek. Jest tego mleka po prostu dużo. Dokładnie tak jest. Marcin Hedzik ze Związku Polskich Przetwórców Mleka. Generalnie wydaje mi się, że konsolidacja na rynku producentów, nie przetwórców, będzie następować jeszcze szybciej niż następowała dotychczas tyle producentów, którzy odeszli od produkcji mleka na rzecz tych dużych gospodarstw, no ten proces był bardzo gwałtowny, zwłaszcza od wejścia do Unii Europejskiej. Tu też znowu się odniosę do moich rozmów z tymi rolnikami czy spółkami, którzy produkują na przemysłową skalę mleko. Oni absolutnie byli za zniesieniem tych kwot. Oni byli przygotowani na zwiększoną produkcję. Oczywiście teraz jest, można powiedzieć, kryzys. Mleko jest w miarę tanie. Ale co będzie, jeżeli ten cent się odwróci? Za rok, za dwa ci ludzie wygrają. Natomiast małe gospodarstwa Gospodarstwa, te które najbardziej krzyczały, można powiedzieć, one znikną z rynku. No, tak jest wymóg wolnego rynku, że ci mniejsi, słabi, nieumiejący konkurować albo nie mający środków na konkurencję, po prostu znikają. I tak się to chyba skończy. Mącenie ludziom w głowie to, że masz nietolerancję laktozy, nie wiem, może ktoś się źle czuć po wypiciu szklanki mleka, ja tego zupełnie nie rozumiem. W związku z tym te mody, które następują obecnie żywieniowe, niestety również odpychają społeczeństwo od spożycia mleka. Młódźko, a mody mijają. Na szczęście kiedyś jajko było wrogiem numer jeden, bo cholesterol i w ogóle, a teraz jajka znowu są bardzo dobre. Na razie mleko jeszcze nie, ale to pewnie się zmieni. Warto dodać, że na umorzenie kar za przekroczenie kwot mlecznych musi się zgodzić Komisja Europejska. Może jednak uznać, że jest to niedozwolona pomoc publiczna, o sytuację na rynku mleka pytała Anna Rokcińska. Chciałem trochę sprostować tutaj pana redaktora, bo cała... Autostrada A1 będzie gotowa dopiero jak, od, jak oddadzą do użytku odcinek między Łodzią a pożyżowicami później. Także jeszcze póki co to daleko. A druga sprawa to jest taka, że chciałem spytać czy nie ma jakichś biletów na Heja? No bilety na Heja tradycyjnie na piątek na Juwenaliach zagrają w Olsztynie i tam wstęp wolny, tak więc polecam. A jeśli chodzi o autostradę, ma pan rację. No ale kiedy już zrobiony zostanie niebawem miejmy nadzieję odcinek łódzki, to od Piotrkowa na Śląsk. Jeszcze dwupasmówką ze światłami, taką wersją autostradową pojedziemy. No, ale potem już od ze Śląska e, do Cieszyna autostrada dalej. with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 I już wiesz, dokąd pojechać po nowy sprzęt. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Na przykład lodówka Samsung Space Max z technologią Twin Cooling Plus za jedyne 3549 zł. Lub w 50 latach 0%.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 Poznajesz ten dźwięk? Tak brzmią nowe paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z Twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Wiesz, zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, który nowe paliwa BP łatwo pożerają. Dobra robota, chłopaki! Odkryj wszystkie nowe paliwa z technologią Active na stacjach BP i przejedź dalej na jednym baku. BP. Kierujemy się Tobą.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 Mamy popołudnie. To idealny czas, by skorzystać z 25% zniżki na wybrany produkt w &A, a także z innych zniżek lub premiu partnerów Visa. Wejdź na nagrodywiza.pl, pobierz kod, zapłać kartą Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodywiza.pl.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Ustena mążka? i Krzysztof Zyblewski. Podsumowanie sześciu miesięcy gabinetu Beaty Szydło odbyło się na otwartej części posiedzenia rządu i trwało blisko pięć godzin. Pary homoseksualne nie mogą zawierać małżeństw. sąd w Bochni odrzucił skargę dwóch mężczyzn z Krakowa na odmowę ślubu przez Urząd Stanu Cywilnego. 45 tysięcy siedmioletnich dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo rozpoczęły naukę, będzie powtarzać pierwszą klasę. Po sześciu miesiącach pracy ministrowie podsumowali, co już zrobili i mówili o planach, a tych jest bardzo dużo. Minister Sprawiedliwości za najważniejsze do tej pory zadanie uznał ustawę o prokuraturze. Jako główny cel wskazał projekt ustawy o egzekucji komorniczej. Zbigniew Ziobro chce też skutecznie walczyć z groźnymi gangsterami. Przywróciliśmy centralizowany pion do walki z przestępczością zorganizowaną, który został zlikwidowany w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i pozwalał tym samym bezkarnie hasać groźnym przestępcom, zwłaszcza aferalnym, dopuszczającym się ciężkich przestępstw kryminalnych, w tym również tych na szkodę Skarbu Państwa. Do innych osiągnięć resortu szef Ministerstwa Sprawiedliwości zaliczy wydłużenie okresu, w którym przedawniają się przestępstwa. Dodał, że bliskie zakończenia są prace nad nowelizacją prawa karnego i zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. Po wysłuchaniu wszystkich ministrów premier Beata Szydło przypominała im. Musimy też pamiętać, dlaczego jesteśmy akurat w tym miejscu, pamiętać o naszych zobowiązaniach wobec obywateli, ale musimy też pamiętać, że ludzie nam zaufali, bo oczekują, że będziemy przede wszystkim służyli im inaczej niż do tej pory to się przez ostatnie 8 lat działo. Niczego dobrego w rządach PiSu nie widzi była premier Ewa Kopacz, a działania swojej następczyni ocenia tak. Ja mam wrażenie, jako gonda magią premier, że miota się między narodem a Jarosławem Kaczyńskim. I w ostatecznym wyborze zawsze stawia na Jarosława Kaczyńskiego. Jest to sześć miesięcy rządów niespełnionych obietnic, ale spełnionych obaw. Dzisiejsze wystąpienia ministrów nie przekonały też Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej. Nam to przypomina szczerze mówiąc takie sprawozdania w Moskwie, jak się rząd spotyka, to oni też tak przy kamerach pokazują i się chwalą, co im się udało zrobić. Pięć godzin opowiadania o swoich sukcesach, które rozumiem, że jakby społeczeństwo nie zauważyło, to zawsze można coś wymyśleć. Tyle o wystąpieniach ministrów, a przypomnijmy, że w Sejmie trwa spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Grona uczestników jest nieliczne. Prezes pisuje Jarosław Kaczyński, prezes PSN-u Władysław Kośniak-Kamysz i Konrad Berkowicz z partii Korwin. Pozostałe partie nie przyjęły zaproszenia marszałka Sejmu. Sąd w Bochni podtrzymał decyzję Miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego i orzekł, że osoby tej samej płci nie mogą zawierać małżeństw. Sędziowie rozpatrywali skargę pary mężczyzn z Krakowa. Ich obrońcy powoływali się na prawo międzynarodowe oraz wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale sędzia Rafał Rosiak podkreślał, że w sprawie małżeństw pierwszeństwo ma polskie prawo. W przypadku obywateli polskich podstawowe znaczenie ma artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższego aktu normatywnego obowiązującego w Polsce, statuujący zasadę, że małżeństwo jest związkiem osób różnej płci i tylko takie związki znajdują się pod opieką i ochroną państwa. Mężczyźni spodziewali się takiego wyroku, ale nie zamierzają się poddawać. Założenie jest takie, żeby przejść przez ścieżkę legislacyjną krajową, która zapewne zakończy się niepowodzeniem. Wtedy chcemy zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdajemy sobie sprawę, że cała sprawa potrwa wiele lat, natomiast chcielibyśmy dla przyszłych pokoleń polepszyć sytuację osobistą związków jednopłciowych. Mówił pan Wojciech z Krakowa i podkreślał, że brak możliwości formalnego zawarcia związku przeszkadza w codziennym życiu, na przykład w załatwianiu spraw urzędowych czy medycznych. 45 tysięcy siedmioletnich dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo rozpoczęły naukę w ubiegłym roku, będzie powtarzać pierwszą klasę, szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. To prawie 12% uczniów. MEN podało także, że od września tego roku w klasach pierwszych rozpocznie naukę około 210 tysięcy dzieci. W tej grupie najwięcej będzie dzieci siedmioletnich, które nie rozpoczęły obowiązku szkolnego jako dzieci sześcioletnie rok wcześniej. Szczyt na to w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie mogą posłużyć hakerom do zbierania danych, ostrzegają eksperci. Michał Jarski, zajmujący się cyberbezpieczeństwem, tłumaczy, że internetowi przestępcy mogą na przykład wykorzystać fakt, że duża liczba młodych ludzi z całego świata będzie próbować kontaktować się z bliskimi. To może być wykorzystane na przykład do tego, żeby zbudować różnego rodzaju pułapki, które będą wciągani, po to, żeby na przykład zaimplementować na ich smartfonach różnego rodzaju wrogie oprogramowanie. Rząd pracuje nad udoskonaleniem nowej strategii cyberbezpieczeństwa, jednak w tym roku wszystkich zmian nie uda się wprowadzić w życie. Generał Włodzimierz Nowak, który doradza ministrowi cyfryzacji, zapewnia jednak, że i tegoroczne duże wydarzenia będą pod nadzorem. Te imprezy rzeczywiście przyspieszają trochę tempo pracy. Chcemy te zagrożenia wyeliminować, chociaż całkowicie się ich wyeliminować nie da, więc lepiej by się było posługiwać terminem ograniczyć zasięg tych zagrożeń. Strategia ma określać procedury i technologie związane z cyberbezpieczeństwem także kierunki działania na najbliższe 4-5 lat. I to wszystkie informacje teraz o 17:30 wiadomości w skrócie. Sport w trójce Krzysztof Łoniewski. Piłkarskie Mistrzostwa Europy za niecałe trzy tygodnie i kolejni selekcjonerzy ogłaszają na razie szerokie kadry na tę imprezę. W reprezentacji Niemiec na przykład nie ma aż dziewięciu piłkarzy, którzy dwa lata temu zdobywali Mistrzostwo Świata, ale dodajmy, że nie byli wtedy asami w talii Joachima Lewa. Co innego w kadrze Hiszpanii. Vicente del Bosque uznał, że do Francji nie ma po co zabierać Diego Koszty, Juana Maty i Fernando Torresa. I to już niektórych mocno zdziwiło. Nikogo nie powinien już dziwić transfer Piotra Zielińskiego do Liverpoolu. Mówi się o nim od miesięcy. Potwierdzenie być może jeszcze dziś. Udinese podobno zainkasuje 12 milionów euro i Zieliński w końcu pobije transferowy rekord sumy odstępnego należący trudno w to uwierzyć od 15 lat do Jerzego Dudka. Ten wówczas swoje nordu trafił właśnie do Liverpoolu. No niedawno nawet rozmawiałem w jednym z wywiadów, że trochę już wstyd, że mój rekord jeszcze się utrzymuje, przecież to był 2001 rok, jak za 7 milionów euro poszedłem do Liverpoolu i to trochę długo. Rzeczywiście, nawet bardzo długo, ale tego lata nasi piłkarze mogą kosztować jeszcze więcej niż Zieliński, choćby Arkadiusz Milik. Media w Holandii informują, że oficjalną ofertę zakupu złożył Ajaxowi mistrzangi Leicester City. A w Giro d'Italia dziesiąty etap. Etap w toku w czołówce Rafał Majka. Więcej na ten temat w sporcie za dwie godziny. Już teraz o tym, że z wyścigu wycofał się jeden z faworytów hiszpan Mikel Landa. To jeszcze hokej, Mistrzostwa Świata Elity i awans Duńczyków oraz Amerykanów do ćwierćfinałów. Jedni, drudzy mieli Poro szczęścia. Amerykanie dziś przegrali 2 do 3 ze Słowacją, ale dopiero po dogrywce, i zdobyty w ten sposób punkt dał im awans. Duńczycy z kolei skorzystali na porażce Szwajcarów 4 do 5 z Czechami. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu, temperatura od plus jednego stopnia na Podhalu do 5 w centrum i do siedmiu wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym możliwy deszcz, a w górach znowu może sypnąć śniegiem. Temperatura od 13 do 16 stopni, od czwartku ma być cieplej, ale druga połowa tygodnia wciąż będzie deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy.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 Się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dobra, a to znacie, przychodzi facet do salonu, nie? Wybiera auto, wybiera i wybiera. No i kupuje. I wyjeżdża. O? I co? I po jakimś czasie wraca i wymienia na nowe. To nie żart, ty też możesz cieszyć się jazdą zawsze nowym Fordem Kup Forda Focus lub Fiesta z bogatym pakietem wyposażenia Gold X Ciesz się niską ratą, a na koniec umowy sam zdecyduj co dalej Zwróć do dealera, spłać ostatnią ratę lub wymień na nowego Forda Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda Mamy popołudnie To świetna pora dnia tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzający ją środek dnia, a także następujący po niej wieczór lub jakakolwiek pora dnia. W dodatku jakiegokolwiek dnia. W promocji Visa możesz korzystać ze zniżek lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrody nagrodywiza.pl i spraw sobie cały dzień dobry z wiza. Szczegóły na nagrodywiza.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 11 minut po 17:00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki a w niej już za chwilę o tym czym przerażone są ryby w jeziorze Dadaj. Zapraszamy do trójki, 12 minut po 17. Od razu odpowiem, że ryby w jeziorze Dadaj boją się, bo nad jezioro zjeżdżają najlepsi wędkarze w kraju. Zapraszamy do trójki. Między innymi moi goście, Robert Czebotar, aktor i wędkarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wędkarz i aktor? No, aktor, wędkarz, wędkarz, aktor to nie ma najmniejszego znaczenia. Kocham I po prostu to, co robię. Obok Maciej Coach Łuczkowski, raper, aktor, producent muzyczny, reżyser filmów wędkarskich, między innymi, i wędkarz. Witam, cześć. I panowie wezmą udział w zawodach, które organizowane są pod koniec miesiąca. To będzie ten długi majowy weekend, piątek, sobota, niedziela na jeziorze Dadaj pod Biskupcem. I wtedy na te zawody zjadą najlepsi wędkarze z Polski. Tak jest, Maćku. Tak, to prawda. Ja zanim może przejdziemy do tych szczegółów a propos e, samych zawodów i, i całej tej energii, atmosfery, która będzie wokół, chciałbym powiedzieć, bo słuchają nas pewnie nie tylko wędkarze. Mam nadzieję, że jest ich bardzo dużo. Że wędkarstwo uchodzi za sport, który ma najwięcej zarejestrowanych członków na świecie e, i aktywnie uprawia go, tak liczymy, między 1,5 a dwa miliony ludzi. To jest ogromna, ogromna grupa ludzi, który, których łączy ta pasja e, i myślę, że to jest też bardzo ważne, że, że, że, że tu dzisiaj jesteśmy w dużym medium. To, to, a co takiego to jest w wędkarstwie? Na czym polega ta pasja, bakcyl? Wiesz, co, ja myślę, że każdy wędkarz czuje to inaczej, ale, ale generalnie to jest to coś, jakby, które przynależy do każdej pasji. No, czujemy. Ja na przykład czuję to, co kocham, czuję w ręku. Moment brania ryby to pyknięcie takie tak zwane. To jest coś, za czym się uganiam, co uwielbiam i za każdym razem się cieszę, nigdy mi się nie nudzi. A od czego zależy sukces na takich zawodach wędkarskich? Bo zjeżdżają zawodowcy w pewnym, w pewnym sensie, najlepsi wędkarze w Polsce, z najlepszym sprzętem, z umiejętnościami, no i ktoś wygra. Czy to jest kwestia szczęścia, czy formy danego dnia, czy tego, że będzie miał lepsze stanowisko? Od czego zależy sukces? No sukces zależy dokładnie od tego, od czego zależy sukces na przykład w zawodzie hmm, aktora czy muzyka, prawda no, czyli od tego talentu i tutaj proszę mnie dobrze zrozumieć, ci najlepsi wędkarze w Polsce mają to coś, tę wartość dodaną, która jest praktycznie bardzo ciężka do zdefiniowania, ale tak w szczegóły się wdając, no myślę, że rozpoznanie wody, dobry sprzęt, ten sprzęt, który nam pomaga łowić, czyli wszelkiego rodzaju echosondy, GPS-y, ale także wędki, kołowrotki i same przynęty. No i też taka umiejętność wchodzenia w tryb myślenia ryby, czyli w zależności od pogody, w zależności od pory roku, pory dnia, akwenu, na którym łowimy. Ta umiejętność dopasowania się do stylu e, żerowania ryby no jest tym takim... Czy, e, trochę e, jak u żeglarzy, którzy muszą czuć wiatr. Tak, tak, tak Czucie tak. jeziora, czucie akwenu. Kusznierewicz kiedyś mówił, że zerka 500 metrów w prawo i widzi tę morkę, która idzie. I on się tam ustawia i wie, że wygra. I to dokładnie tak samo jest, trzeba czytać wodę, tak samo jest z wędkarstwem. No ja już widzę, że mówi się o nas, że są takie trzy etapy dochodzenia do tej pasji, najpierw jest hobby, później pasja, później choroba. Widzę, że jesteś chory i to naprawdę bardzo mocno. O, tak, tak, ale próbuję się leczyć właśnie ty... dzięki takim, takim imprezom. Zdrowy, tak? Kolega z sali, pacjent odpowiedział. <śmiech> Dokładnie, byliśmy w tym samym, na tym samym oddziale. <śmiech> tak jest, cały czas nasze leczenie trwa, ale zapraszamy na Garmin Fishing Series 2016. Ja. Słów kilka o tej imprezie. Jeżeli... Momencik, bo jeszcze skoro o emocjach mówią zapowiadając tę rozmowę, że będzie o wędkarstwie, ja mówiłem, że emocje jak na grzybach, to trochę tak dla porównania, bo ktoś może nie rozumieć na czym polega wędkarstwo tak wędkar żeby chodzi i to mu się podoba. Tak jest, no takie, takie emocje jak w brydżu, jak w szachach i jak na grzybach. To, te, to też są emocje. Garmin Fishing Series 2016 to druga edycja tej największej w Polsce imprezy. Tak jak Maciek już wspominał, 105 teamów dwuosobowych. W tamtym roku mieliśmy 82 teamy. Łowimy w piątek, w sobotę 27, 28 maja i w niedzielę, w niedzielę Również na Jeziorze Dadaj e, mamy Team Boat Master 2016. To jest taka dogrywka dla pierwszych trzech e, e, drużyn Garmin Fishing Series, dla teamu z największą rybą, dla dziesięciu teamów dolosowanych i dla teamów e, zaproszonych gości. Czyli będzie ciasno na Jeziorze Dadaj, skoro pojawi się tam 105 dwuosobowych zespołów. Łódkami panowie wypływają. Panie, panie panowie, panie też będą pewnie. Tak, naturalnie. Panie... I łowimy na żywej rybie. To jest ważne. Czyli są jeszcze komisje sędziowskie, które podpływają do danej Zasady, która ma rybę, mierzą tę rybę, po czym zapisują w karcie startowej i wypuszczają. No to stara, dobra zasada, którą no chcielibyśmy właśnie y, propagować. Czyli... Że łapiemy i wypuszczamy. Tak, jest to, jest to uważam y, bardzo etyczne i też jakby zachęca do dalszych wypraw. Wiemy, że ta ryba tam jest, że możemy ją łowić, że możemy tam wrócić. No to jest jakby, ma to szerszy sens. A jaka ryba jest w jeziorze, Dadaj? No głównie, głównie drapieżniki, będziemy mówili szczupaki i okonie. To są te dwie koronne ryby. No mamy tam fantastycznie prowadzoną gospodarkę wędkarską. To jest pan Wyszyński z gospodarstwa rybackiego. W sensie, że on zarybia, on tym, tak? tak? Tak, ale on zarybia, ale on, on też świetnie się porozumiał z Jarosławem Misiakiem z Towarzystwa Nasz Dada. I oni doprowadzili do tego, że to jezioro jest taką perełką w zasadzie w tej chwili na mapie polskiego e, spinningu. Już nie trzeba w tej chwili jeździć do Szwecji. Można e, na Dadaju spokojnie osiągać świetne wyniki. No, ale to, jest, to, to jezioro jest wyjątkiem, jeśli chodzi o prowadzenie, czy generalnie więcej jest takich akwenów, gdzie to... jest ryba? I jaka jest kondycja polskich akwenów, polskich jezior i rzek, jeśli chodzi o ryby? No kondycja jest... Tendencja. E, jest e, tendencja jest Wzrostowa. No na pewno Dadaj jest takim wspaniałym przykładem, do którego trzeba równać. Ryb jest coraz więcej, że ono rzeczywiście jest zarybiane. No w tamtym roku wygrał Tim Czajkowski-Buś, który złowił 104 cm szczupaka. No to już na polskiej wodzie to naprawdę jest dobry wynik. Czyli szczupak, który miał przeszło metr, tak? Tak, tak 104 cm. Na treningach zdarzały się metrówki, więc no, ryba tam jest. To konie 40 plus nie należą tam do rzadkości. Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo jakby skupiłeś na tej, na tej takiej części związanej z samym kunsztem wędkarskim. Ja jeszcze powiem, też należy powiedzieć takie zdanie a propos naszego partnera głównego przy tych zawodach bardzo ważne jest, żeby żeby mieć takie zaplecze, takiego kogoś w postaci w tym roku Garmina, i, i to jest niezwykle istotne, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli realizować te marzenia dla wielu, wielu setek tysięcy ludzi właśnie za pomocą takiego wsparcia. I, i myślę sobie, że ta etyka w, i. W to za bardzo nie chciałbym wchodzić, bo to są wasze sponsorskie, to są wasze sponsorskie powiązania, i to akurat w tym momencie mnie nie interesuje. Ale chciałbym zapytać, bo sprzęt, który tam będzie, to jest sprzęt najwyższej półki i tutaj rywalizacja jest w miarę wyrównana. Tajemnica poszczególnych teamów pewnie polega między innymi na przygotowaniu przynęt, tak? Bo, bo to są kwestie indywidualne. Oczywiście, że tak. No, dobieramy, się na, dobieramy się na łódce, wiadomo, w ten dwuosobowy team, który tutaj trzeba dodać, współpracuje, nie walczy ze sobą. To znaczy łowimy, nazwijmy to, do jednej bramki, tak? Dwuosobowa załoga współpracuje. na tak, czym polega współpraca? No, współpraca polega na tym, że jeden kieruje drugi, drugi mm, sprawdza i w jaki sposób napływamy, dzięki Echosądzie, na, na miejscówkę. Doradzamy sobie wzajemnie, wybieramy strategię, obserwujemy też, no co tu kryć przeciwników. Staramy się dopasować do do no nie do ma konfliktu przy miejscówkach? Się. Nie, nie, nie. No tutaj, tak jak mówię, łowimy do, do, do jednej bramki. Ale no, do... w sensie takim, że ktoś tam już jakaś inna łódka w okolicy sobie upatrzyła nie miejscówkę. No, w regulaminie nie wolno podpływać y, b, y, b, y, bliżej niż 50 metrów do, do, do y, przeciwników. A wypływacie początek, początek zawodów ze startu wspólnego? Tak, start wspólny. No tutaj, tutaj rzeczywiście wygląda to bardzo malowniczo monumentalnie, ale jeszcze tak. też powiem, że można śmiało powiedzieć, że to jest jednak wbrew takiego, takiemu obiegowemu zdaniu jest to sport gentlemanów. Tutaj ta odległość jest naprawdę łatwa. Ale umowna. naturalnie. Współpracujemy ze sobą. Można się dogadywać, można zapytać, można poprosić. Czy można, można kibicować? Podpływać. Oczywiście, że można kibicować, tak jak tutaj. No czeka nas teraz na, na Dadaju bardzo gorący, bardzo gorący miesiąc. Zaczynamy teraz 26, 7, 8, 9, bo 26 już przyjeżdżają goście właśnie, Garmin Fischer. Series. Później mamy 19-21, nasze 20 jubileuszowe zawody aktorów, bo mam przyjemność je organizować. To są zawody aktorów wędkarze o Puchar Mistrala. Mamy też swój aktorski film. Jacy, jacy aktorzy biorą udział w tych zawodach? No długo by wymieniać, ale myślę z tych takich najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w naszym em, Mistral Teamie są Wiktor Zborowski, Marian Opania, Andrzej Grabarczyk. Em, no mamy też Tomka Kozłowicza. Łowi z nami Karol Strasburger. Łowi z nami Tomek Sztokinger. Pan Ignacy Gogolewski. No naprawdę łowi Izabela Trojanowska. Łowi Laura Łącz. Izabela Długo Trojanowska byłem... jest wędkarką? Ale naturalnie. Panie Robercie, byłby pan zdziwiony w jak fantastyczny sposób ona łowi ryby. Jaką ma technikę, jaki ma spokój, jaki ma przegląd wody. Ona czyta wodę. Nie bywały, Czego się człowiek nie dowie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Moimi gośćmi byli... My dziękujemy. Dadajści. Robert Czebotar i Maciej Kołcz Łuczkowski. I jeszcze jedno pytanie Zawod... mam tylko. Jeszcze mam tylko takie jedno pytanie jako ciekawostkę, bo to będzie, myślę, ciekawostka też dla wszystkich. Jak pan myśli, panie Robercie? Ile medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy zdobyli polscy wędkarze od roku 94 49. do... 49. Proszę dalej. Proszę dalej próbować. Więcej? Więcej, dużo więcej. 87. Więc 303 medale razem tak właśnie chciałem powiedzieć. Tak jest, 303 medale <głos> oficjalne. Szkoda, że tak mało się o tym mówi. redaktor. <głos> jesteśmy, jesteśmy potęgą światową. Proszę mi wierzyć. Dziękuję bardzo Zawody wody na jeziorze Dadaj pod Biskupcem 27, 8 i 9. To będzie piątek, sobota, niedziela, długi majowy weekend. Podobno ma by być bardzo gorąco. Jak jest gorąco, to ryba bierze, czy nie bierze? No, trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją złowić i damy radę. A ja pożegnam się pożegnaniem wędkarzy połamania. Plus Milano, Zagreb, Bruksela, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. My straciliśmy bardzo wiele okazji. Można powiedzieć, że historia Serbii to historia straconych okazji. Stracony i zyskany czas Serbii, bo o niej dziś mowa, odmierza bijący co godzina dzwon w belgradzkim Soborze Świętej Sawy, jednej z największych cerkwi na świecie. Serbia pod koniec zeszłego roku rozpoczęła negocjacje w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Pesymiści mówią, że bardzo wiele razy bił będzie dzwon w soborze, im Serbia do Unii wejdzie. Ale Serbia zakłada, że w 2020 roku we wspólnocie już będzie. Mało kto dziś pamięta, że jeszcze socjalistyczna Jugosławia w 1980 roku podpisała umowę o współpracy z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a Europejskie Przedstawicielstwo w Belgradzie zaczęło pracować w 1981 roku. A zatem gdyby historia potoczyła się inaczej, to bylibyśmy być może pierwszym pokomunistycznym państwem, które znalazłoby się we wspólnocie. No ale był rozpad Jugosławii. No i dalej wojna bałkańska. I'm you. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Chorwacja, Macedonia i Słowenia, a rok później Bośnia i Hercegowina. W tym samym roku dwa pozostałe jeszcze w Jugosławii państwa Serbia i Czarnogóra zdecydowały o rozwiązaniu socjalistycznej, federacyjnej Republiki Jugosławii. Powołano Republikę Federalną Jugosławii ze stolicą w Belgradzie. Ta w 2003 roku przekształciła się w państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra, a w 2006 roku państwa się od siebie oddzieliły. Ostatnim aktem rozpadu było ogłoszenie w 2008 roku niepodległości przez Kosowo. Z jednego państwa mamy siedem. Serbia będzie kontynuowała swoją drogę do Europy. Tu nie może być żadnych wątpliwości, ale będziemy to robili, szanując nasze dotychczasowe, tradycyjne relacje z Federacją Rosyjską. To serbski premier, którego partia pod koniec kwietnia znów wygrała wybory, tym razem zdobywając zdecydowaną większość w parlamencie. Ale... Do tej pory zawsze większość w parlamencie zdobywały partie, które były proeuropejskie. Tłumaczy wyjątkowość tych wyborów Maja Bobić z pozarządowej organizacji Ruch Europejski. Teraz mamy pierwszy raz po czterech latach sytuację, gdzie do parlamentu wchodzą partie radykalne i nastawione przeciw członkostwu Serbii w Unii Europejskiej. Naszym głównym celem jest obrona serbskiej konstytucji, bowiem musimy zatrzymać jej niebezpieczne zmiany, jakie chcą na nas wymusić zachodnie państwa. Państwa. To Wojsław Szeszel, przywódca wiodącej wśród tych partii serbskiej, partii radykalnej. A w tej konstytucji jest jeden bardzo istotny punkt mówiący o tym, że Kosowo jest serbską prowincją. Wszyscy, którzy odpowiadają za te zbrodnie powinni zostać rozliczeni przed sądem. Dopiero po tym będzie można mówić o dobrosąsiedzkich stosunkach i pojednaniu. Takie mocne słowa padły w miejscowości Meja podczas ostatnio obchodzonej rocznicy zbrodni, jakiej serbskie wojska dokonały podczas wojny bałkańskiej w 1999 roku. Zginęło 377 osób, a 27 uważa się za zaginionych. Dzisiaj, gdyby zapytać ludzi, czy należy uznać niepodległość Kosowa, gdyby to był warunek wejścia do Unii Europejskiej, to 80% odpowie, że lepiej nie wchodzić do Unii. I tu przypomnieć należy słowa serbskiego premiera, że Serbia będzie kontynuowała europejską drogę, ale szanując nasze dotychczasowe tradycyjne relacje z Federacją Rosyjską. Ludzie oczywiście chcą Unii, ale i chcą dobrych stosunków z Rosją. Tak to prawda. To oczywiście jest wykorzystywane. Stosowany jest, jak to się mówi, soft power. Rosyjska propaganda jest bardzo aktywna. No i najważniejsze, Serbia jest całkiem zależna od surowców energetycznych z Rosji. Zatem odpowiednia wiadomość jest posyłana. No i jeszcze jedna rzecz musi niepokoić. Wśród wielu młodych ludzi bardzo dobrze jest postrzegany Putin jako dobry lider. Ale jak się pyta ludzi, gdzie chcieliby kształcić swoje dzieci, czy żyć, to wymieniają Szwecję, Norwegię, państwa zachodnie. Nikt nie mówi w Rosji albo w Moskwie. Nasza rzeczywistość jest taka, że idziemy prostą drogą do Unii, ale przy tym chcemy miłości z Rosją. Ale prawda jest też taka, że żyjemy w takim regionie, że bardziej naturalna jest dla nas europejska opcja. Należy zadbać o nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych. Ja mam dwie córki, myślę, że to jest najważniejsze. I tak o... Mieszanka wartości i uczuć. Często dla nas kompletnie nie No ale historię generalnie mieliśmy inną. Doświadczenia ostatnich lat też zupełnie inne. Jedno jednak mamy wspólne. Żyć chcemy lepiej. Choć my często nie doceniamy tego, co mamy. Euranet Plus. Milano, Użerwę. Użerwę. O, Riga. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zazuń. Przydałoby się tak przy okazji Białodugmę zagrać, no ale czasu nie ma, bo minęła już 17.30 który Trójca Skrót Wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Pół roku pracy na specjalnym posiedzeniu podsumował rząd. Każdy z ministrów przedstawił plany na przyszłość i największe osiągnięcia swojego resortu. To m.in. program Rodzina 500+, sześciolatki w przedszkolach, wzmocnienie polskiej armii czy uratowanie unijnych środków, które Polska mogła stracić. Obrady rozpoczęła premier Beata Szydło, zapewniała, że nie jest tak, że jej gabinet nie popełnia błędów, a niektóre jego działania mogą wymagać korekty. Słowo minister znaczy... Po prostu ten, który jest na służbie i ta służba jest naszym obowiązkiem. Musimy zawsze pamiętać, dlaczego tutaj jesteśmy, w czyim imieniu sprawujemy swój mandat, czyje interesy reprezentujemy. W sumie specjalne posiedzenie rządu trwało pół godziny. U marszałka Sejmu trwa spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowach uczestniczą prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i Konrad Berkowicz z partii Korwin. W spotkaniu nie biorą udziału pozostałe ugrupowania. Polacy są na pierwszym miejscu w gruzińskich sondażach najbardziej lubianych narodów. Od wielu lat ostatnie miejsca w tego typu badaniach zajmują Rosjanie. Według socjologów na sympatię do nas mają wpływ wielowiekowe związki między naszymi narodami. Według oficjalnych danych w Gruzji żyje około 1100 Polaków. Większość naszych radaków pochodzi z rodzin XIX-wiecznych zesłańców. Pełny serwis trójki 18, a teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor, marka Renault, oferująca samochody dostawcze z milionem możliwości zabudowy. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. I zaczynamy od posiedzenia Rady Ministrów. Dzień dobry, poza tym. Tam padły między innymi takie słowa, że uratowaliśmy środki unijne. Stwierdza to wicepremier Mateusz Morawiecki. Wiceszef rządu mówił na otwartym posiedzeniu Rady Ministrów, że groziła nam strata 9 miliardów euro, ale w dużej mierze udało się temu zapobiec. Z 32 miliardów zagrożonych, nierozliczonych do dzisiaj udało się już rozliczyć blisko 90%. Czyli dzisiaj ta zagrożona kwota kilku miliardów jest dużo, dużo mniejsza. Oczywiście walczymy o każdą złotówkę. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że w czerwcu przedstawi przedsiębiorcom pierwszy pakiet zmian, które mają ułatwiać im działalność. Fundusze private equity są zainteresowane nowymi inwestycjami. Wynika to z raportu firmy doradczej Deloitte. Fundusze tego typu zbierają kapitał na świecie, na przykład od firm ubezpieczeniowych lub banków i przeznaczają go na inwestowanie w różne spółki. Celem jest kupno przedsiębiorstwa i jego sprzedaż po kilku latach z dużą stopą zwrotu. Katarzyna Sermanowicz-Giza z Deloitte powiedziała, że przedstawiciele funduszy Oceniając sytuację ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej wykazują duży optymizm. Mówimy tutaj nie tylko o Polsce, ale o całym naszym regionie. Indeks optymizmu wzrósł w ciągu pół roku o kilkadziesiąt punktów, co pokazuje duży optymizm. Jest to powiązane z percepcją funduszy co do rozwoju gospodarki w tym regionie oraz tego, że jednak patrzą, że są ciekawe firmy do przejęcia i są w stanie wygenerować wysokie stopy zwrotów w przyszłości. 51% przedstawicieli funduszy prognozuje, że w najbliższych miesiącach więcej kupi niż sprzeda. Główne czynniki to jest jednak wzrost PKB, inne czynniki ekonomiczne, na przykład w Polsce bardzo niska stopa bezrobocia. Badanie zostało przeprowadzone po raz 27. Ukazuje się cyklicznie dwa razy w roku. Gaz system do 2025 roku chce wybudować 2000 kilometrów kolejnych gazociągów przesyłowych. Prezes gaz systemu Tomasz Stępień powiedział, że za 10 lat polski system przesyłowy i polski rynek gazu ziemnego będzie w pełni zintegrowany z innymi krajami. Chcielibyśmy jako spółka aktywnie działać w regionie, stworzyć na bazie naszej infrastruktury fizyczny hub gazowy, gdzie różni producenci z różnych kierunków konkurują do siebie ceną gazu, gdzie korzystają z tej infrastruktury również spółki, które funkcjonują poza naszymi granicami. Spółka zakłada, że do 2025 roku średnioroczne nakłady inwestycyjne wyniosą około miliarda złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł i 95 groszy, euro jest po 4 ,37 zł 37 groszy, dolar po 3 zł i 85 groszy, Fund brytyjski kosztuje 5 zł i 58 Na program zaprosił sponsor, marka Renault, oferująca samochody dostawcze z milionem możliwości zabudowy. Wieczorami i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu, w górach niewykluczony śnieg. Temperatura od plus jednego stopnia na Podhalu do 5 w centrum i do 7 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym możliwe opady deszczu. W górach znowu może sypnąć śniegiem. Temperatura jutro od 13 do 16 stopni, czyli jeszcze bez przełomu, ale od czwartku ma być cieplej, a druga połowa tygodnia ciepła, tyle że niestety deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, nowy samochód, powodzi się. A ile dałeś? Dostałem. Z jakiej okazji? Służbowy. Za <gryta>, służbowy, ze skórzanymi fotelami, światłami LED i kamerą cofania. Dla najlepszego pracownika. A przecież tu masz firmę jednoosobową. No właśnie. 25-lecie Toyoty w Polsce to najlepszy moment na zakup niezawodnego auta firmowego. Z tej okazji wyjątkowo bogato wyposażone modele Toyoty dostępne także w leasingu Smart Plan już od 354 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach?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 DC. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja a propos tych dopłat dla rolników, ja nie jestem rolnikiem, ja się zajmuję stolarstwem akurat, ale będąc, mam teraz 45, będąc młodym chłopakiem, u nas wszystkie te pola tutaj w powiecie kieleckim e, były poobrawiane jak jedno. żeby tam gdzieś był zarośnięty kawałek, to jedynie w jakichś dołach lub przy rzekach. I tam były też wykaszane, wypasane tymi krowami. Teraz, panie redaktorze, proszę mi wierzyć z tych pól, może jedna trzecia została, a resztę wszystko zarośnięte jest drzewami. Wszystko. Te pola są już nie do odzyskania. Z obór robi się garaże, jakieś inne pomieszczenia gospodarcze. Stodoły się zapadają. Młodzi ludzie nie pracują w ogóle już w tym polu. W ogóle. U nas, u, tutaj gdzie ja teraz mieszkam w miejscowości, było jeszcze kilku gospodarzy. Ostatnio w zeszłym roku chyba sprzedał ostatnie krowę. Została jeszcze u mojego tylko sąsiada jedna. Jedna, jedna krowa na wsi została. Jeszcze trochę nawet my na wsiak będziemy musieli pokazywać swoim dzieciom, że są w ogóle krowy. Panowie aktorzy, wędkarze przepięknie mówili o zbliżających się zawodach wędkarskich na Jeziorze Dadaj, kiedyś też tam mówiłem, mówili o tych cechach potrzebnych wędkarzowi takich jak znajomość zwyczajów ryb, okresów żerowania, znajomość przynęt, dobrego wybrania dobrego sprzętu, znajomość akwenu. Ale wie Pan, najważniejszą rzeczą w takich zawodach wędkarskich to jest po prostu mieć tak zwany nos wędkarski. On w 90% przy równych warunkach dla wszystkich decyduje o zwycięstwie. No oni napomknęli właśnie to. Myślę, że właśnie o nosie wędkarskim mówili, kiedy zapytałem o, o to, od czego zależy sukces w wędkarstwie. Od tego czucia jeziora i ryby, od myślenia jak ryba trochę. Mnóstwo rzeczy, o które chciałem zapytać, no, ale czasu nie było, bo, bo jest kadra wędkarska. Chciałem zapytać o to, kto powołuje do kadry narodowej, jak wyglądają treningi i różne takie. I pewnie do wędkarstwa jeszcze powrócimy. A już za chwilę w pulsie trójki polityka, bo mija sześć miesięcy rządów BATE Szydło i podsumowanie tych sześciu miesięcy umarci na Zaborskiego w pulsie już za chwilę Don't you see me Don't make say We can get through this. It doesn't matter what it says. Półstrójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Swoje podsumowanie pół roku rządzenia przedstawiają ministrowie z gabinetu Beaty Szydło. Swoje oceny prezentują politycy opozycji. I nie trudno zgadnąć, że z obu opisów wyłaniają się dwa zupełnie inne obrazy Polski. Czy jest coś, co połączy polityków obu stron? O, sprawdzamy to w plusie Trójki. Naszymi gośćmi są rzecznik rządu, Rafał Bochanek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczek. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Witam Bosze. serdecznie. Premier Beata Szydło mówiła dzisiaj tak, to jest dobry moment na to, żeby podsumować ten czas naszych rządów, abyśmy. By mogli powiedzieć o tym, co udało nam się zrobić, ale też wskazać na te rzeczy i elementy, które wymagają, czy to doprecyzowania, czy może oceniamy, że zbyt wolno biegną pewne procesy. Panie ministrze, co się rządowi nie udało? Za co może pan w imieniu premier, w imieniu ministrów rządu uderzyć się w piersi i przeprosić? To dzisiejsze spotkanie rzeczywiście na posiedzeniu rządu wszystkich ministrów pani premier Beaty Szydło miało na celu podsumować pierwsze miesiące działalności gabinetu pani premier Beaty Szydło. Rzeczywiście w trakcie tych wystąpień poszczególnych ministrów ewidentnie zobaczyliśmy jak pracują resorty, ponieważ bardzo często codzienna praca poszczególnych ministrów była przykrywana przez zupełnie inny przekaz medialny, który koncentrował się wokół Trybunału Konstytucyjnego za sprawą polityków Platformy Obywatelskiej, a to zupełnie słusznie, ponieważ rząd pani premier Beaty Szydło zrealizował szereg ustaw, szereg obietnic. A czego nie chodzi... zrealizował, bo o to pytałem pani Rzeczywiście większość ustaw zrealizował. Wyrywkowo pojawiały się pewne kwestie, które rzeczywiście są na różnym etapie realizacji. One jeszcze nie weszły w życie, jak chociażby obiecywany podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. On cały czas jest na etapie konstruowania, konsultacji. W najbliższym czasie również powinna się pojawić ustawa, która będzie dotyczyła właśnie tego problemu. Wciąż pan mówi o tym, co się udało albo o co się za chwilę. Jeszcze nie podałem a ja przykładu, co, o to, co się udało, Generalnie... co się nie udało i za co rząd no, mógłby się Właśnie podałem, podałem przykład, podałem przykład podatku chociażby od po, przykład podatku od supermarketów. Ten podatek będzie wdrożony zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z naszego programu wyborczego, z, te, z danego słowa Polakom. Także na pewno będziemy chcieli wdrożyć wszystkie nasze obietnice w przeciwieństwie do naszych poprzedników, których, którzy nie zrealizowali żadnej ze swoich obietnic. O czym myślę, że tutaj pan poseł Mariusz Witczak za moment nam powie. E, wiele obietnic niezrealizowanych rządzili 8 lat i myślę, że tutaj mogą dzisiaj bić się w piersi. Zanim pan poseł Witczak będzie się bił w piersi, to będzie chwalił. E, panie pośle, za co może pan pochwalić rząd Beaty Szydło? Po pół roku działalności. No mogę pochwalić za to, że udało się rządowi większościowemu Prawa i Sprawiedliwości zgromadzić ćwierć miliona Polaków na manifestacji przeciwko władzy 7 maja. A Do... wyłączając ironię, panie pośle, za co może pan gabinet Beaty Szydło pochwalić? Za to, że udało się Beatie Szydło zjednoczyć opozycję przeciwko sobie parlamentarną, ponieważ w ostatnią sobotę ważniejsze partie opozycyjne zadeklarowały współpracę w ważnych kwestiach, która ma przeciwdziałać demontowaniu Polski, demontowaniu praworządności w Polsce, niszczeniu polskiej gospodarki, niszczeniu polskiej demokracji, niszczeniu całego dorobku z 27 ostatnich lat polskiej wolności, z których byliśmy dumni. Ja Niczego za dobrego, panie pośle, ten rząd za, nie zrobił. symbolicznego powiem panu redaktorowi, co mam w oczach. Ano, mamy wizytę Baracka Obamy dwa lata temu. Wszyscy byliśmy dumni z jego wystąpienia. Przed Zamkiem Królewskim grał świetny zespół jazzowy z trio Pawlika który otrzymał Grammy i wszyscy byliśmy dumni i Polska była stawiana za wzór. A dzisiaj były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton niestety Polskę stawia w szeregu państw w panie redaktorze to jest właśnie w których, Polityka w których które są zasady demokracji i to jest fatalny sygnał ale z drugiej strony wierzę w to że będziemy tak jak zmobilizowaliśmy się 7 maja, będziemy w stanie przeciwstawić się tej rozpędzonej machinie pisowskiej w niszczeniu polskiego państwa, w niszczeniu praworządności, gospodarki polskiej i wszystkich ważnych rzeczy, o których z przyjemnością za chwilę będę mówił. Szanowni Państwo, ale ja odniosę minister, się, to... panie redaktorze, odniosę się, niebo za chwileczkę wybijemy propos... się z tego nie, nie, nie. wątku, a ja tylko jedno Powiedział słowo. Pan o ja panie ja panie redaktorze, panie ja te... minister... chciałem powiedzieć z Pani. naszym słuchaczom, otóż szkoda, że nie jesteśmy w telewizji, ponieważ wtedy, kiedy pan, minister, pan poseł Witczak mówił, o e, byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych panu Clintonie, który dość negatywnie wypowiedział się na temat e, naszego kraju. Pojawił się na jego twarzy uśmiech. Mnie osobiście jest bardzo przykro, że w ten sposób udało się platformie obywatelskiej doprowadzić do zniszczenia, do niszczenia wizerunku na arenie międzynarodowej, ale rząd pani premier Beaty Szydło nieustanie w pracach na rzecz budowania dobrej i silnej pozycji, podmiotowej pozycji na arenie międzynarodowej. To proszę pozwolić. No ja, to ja, panie ja się ministrze. zgodzę z Panem Rzecznikiem. Panie ministrze, Mnie proszę, też jest proszę przykro, pozdwolić. kiedy były prezydent ja Stanów Zjednoczonych, e, który odegrał, bardzo ważną rolę w wprowadzaniu Polski do NATO, do struktur natowskich. Jest mi naprawdę bardzo przykro i tu się z panem utożsamiam, ale są to poważne się powody. Ale są poważne powody. Nie wiem, może pan coś coś jednak, się przewidział panu panowie, to są bardzo, ten wątek, ważne, bardzo Są bardzo poważne powody międzynarodowe. Pan minister mówił o uszczypliwościach. Pan minister mówił o uszczypliwościach. No, ktoś może powiedzieć, że prawo opozycji krytykować, tak jak politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykowali poprzednie gabinety Platformy Obywatelskiej. Na przykład po studniach rządów pierwszego rządu PO-PSL politycy PiS mówili miała być druga Irlandia, a jest czeski film. Mamy też puste obietnice i puste slogany o przewracaniu na Piz, blaga i fotomontaż. Prawo opozycji ktoś powie. Dzisiaj posłowie klubu nowoczesna, panie mistrze mówią, że to, co widzieliśmy na posiedzeniu rządu, tym otwartym, które wszyscy mogliśmy za pośrednictwem telewizji, yy, które mogliśmy śledzić, yy, to było coś, co przypomina wydarzenia w Moskwie. Katarzyna Lubnauer mówiła: Dziś mamy do czynienia z następną propagandową chłódą na miarę moskiewskiego rządu, który pokazuje, jak pracuje, aby obywatele wiedzieli, że o nich dba i się o nich troszczy. Panie redaktorze, jak najbardziej prawem opozycji jest krytykować i my to robiliśmy wtedy. Kiedy kiedy rządziła Platforma Obywatelska i ta krytyka, która była m, artykułowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości była w pełni uzasadniona. Wystarczy chociażby spojrzeć na bardzo szeroką listę niespełnionych obietnic Platformy Obywatelskiej. Dlatego naszym zdaniem... M, My uważamy, że Platforma Obywatelska naprawdę nie ma żadnego moralnego prawa do tego, by krytykować obecny rząd pani premier a Beaty Szydło. Po półro, krytyka po w, pół roku rządu rządzenia, nie jest po, jeśli po pół, są niespełnione panie są takie? Po, po pół roku rządów e, Platforma Obywatelska i inne ugrupowania będą mogły oceniać rząd pani premier Beaty Szydło po czterech latach rządzenia. Przypomnę tylko, że e, pan Mariusz Wiczak ze swoimi e, kolegami rządzili e, 8 lat naszym krajem. i wbrew, nam pani... Jak najbardziej Rzeczniku I ja, ja tego nie neguję, panie pośle. Natomiast ja tylko może przypomnę o, o niektórych niespełnionych obietnicach, jak Króciusz, chociażby wprowadzenie podatku liniowego, ograniczenie biurokracji, wzrosła, przypomnę, o ponad 400, tysiąc, ponad 400 tysięcy więcej urzędników pracuje w administracji publicznej, skrócenie terminu oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o jedną trzecią. Nie zostało to zrealizowane. Latami Polacy czekają na. Yy, wyroki w sądach. Mariusz Szulc, jeszcze, jeszcze jedna Wice rzecz, panie jedna, rzecz panie jedna Proszę Jedna panie ministrze, proszę jednak pozwolić, bo musimy zachować no pewną równowagę. Wiceszef ja Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę je zachować, za chwilę będzie okazja. Wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski, zwracał dziś uwagę na to, że opozycja miała gotowe stanowisko na temat tego, co powie dzisiaj rząd, zanim rząd przedstawił swoje sprawozdanie. No rzeczywiście było tak, że Platforma Obywatelska swoją konferencję prasową zorganizowała przed południem, zanim poszczególni ministrowie wypowiedzieli się i swoje resorty omówili. No i PiS mówi tutaj, że opozycja niepoważnie opozycja traktuje opozycja sprawowanie dane. rządu, panie pośle. No przecież bardzo wnikliwie analizujemy od miesięcy to, co wyprawia PiS w Polsce. E, przygotowanie takiego raportu to jest e, praca, która podsumowuje 6 miesięcy, a nie jeden dzień. Mógłby mieć e, poseł Suski pretensje, gdyby chodziło o podsumowanie dzisiejszego dnia. My podsumowujemy 6 miesięcy sprawowania władzy. Ale i nie pozwoli... warto najpierw posłuchać tego, co mówią no ministrowie, a potem to no skomentować. E, e, co nas interesuje, propaganda i narracja PiSu na temat tego, co zostało zrobione, jak my mamy twarde fakty. A twarde fakty są takie. Po raz pierwszy raz, e, po raz pierwszy e, został obniżony rating dla Polski, to jest kwestia gospodarcza i to jest styczeń. Kolejny rating mówi o negatywnej perspektywie dla Polski. Mamy problemy ze stabilną wartością złotego, co skutkuje droższego franka i buduje kłopoty związane ze spłatą kredytów frankowych. Mamy kompletnie zdemolowany system oświaty w Polsce. Do tego stopnia, że będą ogromne problemy z trzylatkami w przedszkolach przez zamieszanie, to jest które Już zostało, za zostało prowadzone. Jest moment, milion sześćset złotych. Tych e, miliard sześćset e, tysięcy subwencji oświatowej zostanie w budżecie państwa, nie otrzymają tego samorządy, co będzie skutkowało zwolnieniem około piętnastu tysięcy nauczycieli, tak e, wylicza precyzyjnie związek nauczycielstwa polskiego. I tu przecinek albo e, średnik Pani e, Pośle. Ja polityka panie polityka odpowiedź pana zdania Polityka zagraniczna, pana pana na wschodzie, panie, panie na zachodzie, pana pana yy, dowiedzieliśmy, no po prostu dno z Prawa i, i Sprawiedliwości nosa, zaoferował taka właśnie do tej, tej pory Polakom, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przez pół roku zaoferował Polakom, jeśli chodzi o kredyty frankowe. Jaką pomoc dla frankowiczów? To była jedna z obietnic, którą złożyliśmy Polakom. W tym momencie w polskim parlamencie jest projekt ustawy frankowej. Jest ona, w treść tego projektu jest przygotowana również i konsultowana z ekspertami. Zespół pracuje nad wypracowaniem ostatnego, ostatecznego modelu finansowania, Czy refinansowania e, tych kredytów i wsparcia Gdzie ten dla frankowego? pracuje? E, przy kancelarii Prezes, e, prezydenta, przepraszam. Czyli nie ma w Sejmie takiego projektu. E, prze, przejęzyczłem się, przepraszam. Jak najbardziej projekt jest przygotowywany e, przez e, ekspertów przy kancelarii prezydenta. Już Czyli w najbliższym czasie. nie przygotowuje takiego projektu, czeka na to, co przygotuje Kancelaria tak, prezydenta. Tak, z, z uwagi na to, panie redaktorze, że e, pan prezydent e, również realizuje. Z, e, to, to była również jego, jedna z jego propozycji i. E, tak, e, na przykład, że kredyty we frankach szwajcarskich mogłyby być przewalutowane według kursu z dnia, w którym były brane. Tak mówił w kampanii wyborczej. Jak najbardziej. Wiemy, że nam zależy generalnie i prezydentowi również z tego, co słyszałem i wielokrotnie prezydent w tym temacie zabierał również głos, aby wypracować taki kompromis wokół tego problemu społecznego, którym niewątpliwie są kredyty frankowe, do których zaciągania Platforma Obywatelska zachęcała przez wiele lat Polaków. Nie, tu muszę, muszę zdementować, bo dzisiaj państwo zachęca. Panie, mam chwilę, taki, dokument. mam no, taki dokument panie, tak, nie da się dyskutować. Jest zespół, tylko który tyle. pracuje nad wypracowaniem um, jednego kompromisowego rozwiązania w tym temacie. I na początku Gdzie czerwca, efektów? najpóźniej, um, ma być um, przedstawiona propozycja um, uregulowań um, w zakresie kredytów frankowych i jak rozwiązać tę propozycję, jak wesprzeć frankowiczów. Natomiast ja tu tylko kropka, powiem, odniosę się do. Dokładnie, co dla Wypowiem się tylko odnośnie tych miliardów, które zdefraudowała Platforma Obywatelska. 340 miliardów zdefraudowanych przez platformę ale pokrojenie moją to są to są kwoty gigantyczne z sufitu od których pan. są szczegółowe Rzykłowi. wyliczenia są szczegółowe wyliczenia są, poszczególnych myśmy resortów panie pośle 500 500 na odprawy Jeśli Wiele, ale, jednocześnie polskie firm... panowie, ale, ale polskie firmy słuchacze niewiele zrozumieli ale polskie firmy panie Pawła, pośle, to konkretne pytanie, grosz, pytanie, konkretne pytanie co dla frankowiczów zrobiła platforma obywatelska i rząd PO PSL przygotowaliśmy projekt ustawy który nie został przyjęty pamięta pan kiedy on został złożony no został złożony przed słuchaczom został złożony pod koniec kadencji Wtedy... W lipcu 2015 Ale, roku były szansa na to, żeby to e, naprawdę e, przepracować e, i przyjąć? E, pojawił się wtedy bardzo szczególny problem, dlatego, że m, najbardziej dotkliwe były m, wahania kursowe i należało ten problem nabrzmiał i należało ten problem rozwiązać. Natomiast, Naprawdę wcześniej nie było problemu kredytów frankowych w Polsce, panie pośle. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pełną odpowiedzialność bierze rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w 2006 roku ja byłem wtedy w odróżnieniu od rzecznika rządu parlamentarzystą i byłem w opozycji. Pamiętam, jak klub parlamentarny PiSu zaatakował KNF, który ostrzegał przed braniem Ale kredytów frankowych, czasu platforma żeby rządziła przez kilka brać swobodnie kredyty Polakom. frankowe. I dziękuję, to jest odpowiedzialność PiSu. Za... Złożyliśmy projekt ustawy, które odrzucili Zegar się. jest bezwzględny. Rafał Bochenek, Mariusz Wittrze, dziękuję za rozmowę. Afer Ambergold wiele innych efekty usługi, właśnie waszej się, W spółkach. Zapraszamy do reklamy.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 Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Ania Szarmach i jej goście Shades of Love Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego 1 czerwca o 19 Goście specjalni Frank MacKomp, Marcin Wasilewski i Adam Bałdych Bądź częścią Shades of Love Bilety na stronie skleppolskieradio.pl Proszę Państwa, nadajemy na żywo Gwiazda długo milczała na temat swojej najnowszej. Na Na chrypę to wokaler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 Tylko trzej politycy uczestniczyli w sejmowych rozmowach o Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie trwało prawie dwie godziny, zakończyło się kilka minut temu. Około pięciu miliardów dolarów zarobili przemytnicy ludzi na uchodźcach. Międzynarodowa Policja ostrzega też przed dżihadystami, którzy mogą przedostawać się do Europy. Szczecińscy radni niemal jednogłośnie postanowili, że pomnik na cześć Armii Czerwonej ma zniknąć z centrum miasta, ale od uchwały do rozbiórki droga daleka. Jarosław Kaczyński, Władysław kośniak Kamrzy i Konrad Berkowicz z partii Korwin. W takim wąskim gronie w Sejmie odbyło się spotkanie w sprawie kryzysu konstytucyjnego. Zakończyło się kilka minut temu. Nie było PO, nowoczesnej i z 15. Lider tego ostatniego ugrupowania tłumaczy, że konflikt wokół Trybunału to jego zdaniem nie jest najważniejszy obecnie problem. Tak jak mieliśmy w poprzedniej kadencji do czynienia z rozmową o gejach i marihuanie, tak w tej chwili do tego poziomu dyskusji schodzi dyskusja nad propozycjami opcji politycznych w sprawach Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie po to rezygnowałem z życia komedianta, żeby uczestniczyć, proszę Państwa, w telenoweli w tym cyrku. Paweł Kukiz dodał, że w jutrzejszym spotkaniu organizowanym przez partie opozycyjne weźmie udział tylko pod warunkiem, że obecni będą na nim dziennikarze. A w rozmowach uczestniczył dziś lider PSL-u. Tuż przed ich rozpoczęciem władzy Wysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że robi to, bo nie chce wojny domowej. Sytuacja jest bardzo trudna. Pogłębia się chaos konstytucyjny. PiS do tej pory pozorował działania. I trzeba chyba dzisiaj też takich odważnych, którzy pójdą i powiedzą PiSowi sprawdź. My idziemy na to spotkanie przedstawić projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest projektem konsensualnym. Dodajmy, że lider nowoczesny jest dziś w Londynie, a lider PO tłumaczył, że warunkiem rozpoczęcia rozmów jest opublikowanie orzeczenia Trybunału z 9 marca i zaprzysię zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm. Przed chwilą szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że dzisiejszy spotka nie było bardzo konstruktywne i że można rozpocząć pracę nad przejściową ustawą o Trybunale opierającą się na projektach PiS-u i PSL-u. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przemytnicy ludzi zarobili w ubiegłym roku na imigrantach próbujących przedostać się do Europy około 5 miliardów dolarów. To są wyliczenia Interpolu i Europolu, czyli międzynarodowych policji. Z ich szacunków wynika, że z usług siatek przestępczych działających na szlakach wiodących do krajów Unii skorzystało 90% uchodźców. Przemytnikom pomagają skorumpowani urzędnicy, którzy za łapówki wpuszczają do krajów samochody albo statki. Policjanci wskazują też, że szlaki przemytu imigrantów mogą służyć do handlu bronią i nartytkową. Kotykami i ułatwiać wjazd do Europy radykalnym bojownikom. I podobne obawy ma Komisja Europejska w związku z umową o ruchu bezwizowym z Turcją. Ujawnia to dzisiejszy Daily Telegraph. Przypuszczalnie już od końca czerwca obywatele tureccy uzyskają prawo poruszania się w strefie Schengen bez wiz przez okres do trzech miesięcy. Były szef brytyjskiego wywiadu MI6 powiedział Oferta wjazdu bez wiz dla 75 milionów Turków po to, by powstrzymać przeprawy imigrantów przez Morze Egejskie to jakaś perwersja. To jak składowanie benzyny koło pożaru, który staramy się ugasić, oświadczył Sir Richard Deerlove. Jego zdaniem, jeśli Europa nie opanuje kryzysu migracyjnego, stanie wobec groźby populistycznego powstania. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Sowiecki symbol zniknie z centrum Szczecina, ale wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to szybko. Pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej zostanie usunięty z placu żołnierza polskiego i przeniesiony w inne miejsce. Tak zdecydowali i zdecydowaną większością głosów szczecińscy radni. My będziemy zabiegać u prezydenta, żeby rozwiązać ten temat już w przyszłym roku, żeby znaleźć środki, pewnie około 3-4 milionów złotych, żeby w tym miejscu zrobić taki reprezentacyjny zaułek w naszym mieście. Tłumaczy radny PiSu Marek Duklanowski, a Dawid Krystek z SLD, który był przeciw ocenia, że usunięcie pomnika nie będzie takie proste. Ta uchwała mocy prawnej nie ma i bez zgody Federacji Rosyjskiej tego pomnika prezydent nie ruszy, bo by to oznaka braku szacunku właśnie nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, ale przede wszystkim dla tych żołnierzy, którzy zginęli, aby Szczecin mógł być polski. Pomnik został odsłonięty w piątą rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do Szczecin. W Polsce jest około 300 pomników postawionych w PRL-u na cześć Armii Czerwonej. i PN chce je umieścić w skansenie, które ma powstać w Bornym Suninowie albo w Czerwonym Boże koło Łomży. Śmiechoterapia. Także może pomóc ciężko chorym dzieciom. Seniorzy wolontariusze z Chorzowa spotkali się z najmłodszymi pacjentami Centrum Pediatrii i Onkologii. Było przedstawienie, dużo zabawy, śmiechu. Mam nadzieję takie akcje powtarzać częściej, żeby te dzieciaki mogły szybciej wracać do zdrowia. Jeśli poczują się lepiej psychicznie, to zdrowie będzie tylko lepsze. Mówiła Magdalena Sokuła, pełnomocnik prezydenta Chorzowa, a wolontariuszka Viviana Werner dodaje, że przecież nie od dziś wiadomo, śmiech to zdrowie. Uśmiech dziecka, radość, że zapomina w tym momencie o swojej chorobie, kto jest dla nas najpiękniejszy. Bardzo lubię tak. się uśmiechać. Świat jest bardzo kolorowy i bardzo uśmiechnięty. W śmiechoterapii wzięli też udział aktorzy z Teatru Reduta w Chorzowie. Kończymy serwis trójki, skrót wiadomości o 18.30. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, w górach możliwe opady śniegu. Temperatura od plus jednego stopnia na Podhalu, do pięciu w centrum i do siedmiu wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym możliwe opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura jeszcze bez większych zmian, od trzynastu do 16 stopni. Ale od czwartku ma być cieplej, tyle, że druga połowa tygodnia wciąż będzie deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci.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 Bilomac Plus na pamięć i koncentrację. Suplement diety Bilomac Plus zawiera aż 110 mg Ginkgo biloba w jednej kapsułce. Wybierz Bilomac Plus, bo nie warto przepłacać. Teraz w opakowaniu ekonomicznym 30 kapsułek gratis. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Burn the Witch. To jest piosenka z płyty Moon Shaped Pool. To jest nasza płyta tygodnia. Grupa Radiohead. I tu zażła zmiana, bo to wcisnął się bez kolejki, tak nie można, zespół Kula Shake Teraz Ready Your Head z naszej płyty tygodnia. Moon Shaped Pool. Burn the Witch. Dwie płyty dla Państwa, SMS-em 71335. Płyty tygodnia zespół Radiohead. Darek Błyskawicznie rozdał dwa egzemplarze. Pierwsza płyta dla pana Mirosława Skowar i druga dla pani Anny z Myśli Boża, A Radiohead z płyty tygodnia powrócił jutro w popołudniowej audycji po 18.00. Teraz powraca krowa. Chciałem powiedzieć taką anegdotkę odnośnie krowy i krów na wsi. Tak się mówi ogólnie, że jak pojawi, jakaś nowość gdzieś się pojawi, jakaś techniczna, nie? Mówimy, że trochę techniki człowiek się gubi, a ja, kiedyś były mojej siostrzenicy na komunii, no i tu było na wsi, ja też mieszkam na wsi, na, tam była krowa. stała krowa na podwórku i jadła śliwki ze skrzynki. No i ona tak śmiesznie sobie jadła te śliwki, bo wypływała pest. I taka dalsza rodzina przyjechała z Warszawy i taki dzieciaczek do ojca mówi Tato, tato patrz, ta krowa je i śliwki, i peski wypływa. I to on, ojciec też fa, z tym dzieciakiem tak stali się patrzyli na tę krowę, faktycznie ona tak jadła i wypływała te peski. A ja stałem w oku i się śmiałem z nich i tak patrzę na nich i mówię, że trochę techniki i człowiek się gubi i tak niedługo to wszyscy będą... Patrzeć na krowy, jak gdzieś tam sobie je, prawda, jak na zjawisko. Dla pana to normalka, dla mnie to też zaskoczenie Raz, że krowa je śliwki, dwa, że wypluwa pestki. 22,7 trójek albo ZD3 małpa Radio.pl, to trójka, a w niej już za chwilę reportaż. Myślę, że do końca audycji, czyli do 19, jeszcze z czegoś ciekawego o krowach się dowiemy 22,7 trujek albo zb3 małskiej.pl. Reportaż w trójce mówią o nim adwokat zwierząt. Mecenas Mateusz Łątkowski z poznania od lat ujmuje się za psami i kotami. Prowadzi sprawy dotyczące maltretowania zwierząt. Oskarża ludzi, którzy je dręczą. Nie pobiera za to wynagrodzenia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba tarki obrońca. No słuchajcie. No bo dopiero wyszedłem z sądu idę do samochodu. No bo był wyrok o 13. No skazani. Jeden nawet względem 10 miesięcy, a drugi 10 miesięcy w zawieszeniu na 4. Żona też żyje sprawą? To mama. Tutaj. Mama. Ta. Mama, babcia ze strony mamy wszczepiły we mnie tą ogromną miłość i poszanowanie dla naszych braci mniejszych. Ja wychowałem się w domu ze zwierzętami, a skoro moje losy zawodowe potoczyły się w ten, a nie inny sposób, to naturalną konsekwencją jest moja obecna działalność prozwierzęcka. Stawili się tak, przedstawiciele Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej, moment, moment, moment Polskie Radio, Radio i Polskie Radio. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę o niej Bardzo dziękuję. Ja studiowałem na UMK w Toruniu i nie przypominam sobie, by choćby godzina zajęć była poświęcona ochronie zwierząt. Więc trudno mi było wówczas założyć, że będę zajmował się prawną ochroną zwierząt. Ta myśl chyba została mi zlecona przez małżonkę. Jako dziecko zawsze kochałam psy. Nie jestem w stanie powiedzieć ile wtedy miałam lat. Na osiedlu, na którym mieszkałam był piesek, taki kundel, bardzo sympatyczny, którego naprawdę uwielbiało całe osiedle. Każdy go dokarmiał, dzieci się z nim bawiły. I do końca życia nie zapomnę tego, że ten pies został skatowany przez swojego właściciela. Kłakałam parę dni i od tamtego czasu obiecałam sobie, że będę walczyła o prawa zwierząt tak, jak tylko będę potrafiła. jako w prezencie ślubnym postanowiliśmy, że będziemy pomagać zwierzętom, ona jako wolontariusz fundacji, a ja z racji wykonywanego zawodu, na salach sądowych w procesach dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Stawił się? Albo kar. Mateusz Łączkowski, temu w powstać sprawę, że sobie, w sobie. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, oskarżony z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, przy pomocy siekiery, uderzał psa z taką intensywnością, że ten upadł, a wcześniej był z zadawanego mu przez oskarżonego cierpienia. Oskarżony działał z premedytacją, ze szczególnym okrucieństwem, bo chciał psa zabić. Realizował Plan zabawy w Demiurka decydującego o psim życiu. Pierwsza głośna, medialna sprawa, która nabrała rozgłosu nie tylko w lokalnych mediach, ale w ogólnopolskich. To była sprawa owczarka niemieckiego Wolfa, oprawca. Zabrał go na spacer. Wychodząc z domu do plecaka włożył nóż, kaganiec, zapił psa na smycz. Udał się w ustronne miejsce, przywiązał go do drzewa i tak unieruchomionemu psu, który nie mógł się bronić, zadał nie mniej niż 7 ciosów nożem. I psa zostawił, oddalił się z miejsca zdarzenia. Na szczęście przechodnie usłyszeli skomlenie i wycie psa. Zwierzę szybko zostało przetransportowane do weterynarza, ale tam w wyniku odniesionych ran wewnętrznych wykrwawiło się na śmierć. Można powiedzieć, że to była pierwsza sprawa, która nabrała rozgłosu i w ślad, za tą sprawą, inne przypadki okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami zostały przez media nagłaśniane. Wysoki Sądzie, to nie był tylko pies. To była żywa, wrażliwa istota, czująca strach, ból i rozpacz. Istota, której oskarżeni zafundowali z niskich pobudek, niewyobrażalne cierpienie. Przed rozprawą, przed sądem we Włocławku zgromadziły się naprawdę tłumy ludzi. Zapalono również znicze, na taki znak pamięci o tym zwierzęciu, które zostało skatowane w bestialski sposób. Sala była praktycznie pełna, pękała w szwach. Wszyscy z zapartym tchem słuchali jej mowy oskarżycielskiej, zarówno pani prokurator, jak i mojego męża. Polały się łzy i wręcz po mowie oskarżycielskiej były oklaski. Myślę, że ta całość spowodowała, że to była taka sprawa przełomowa. Zapadł wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku. Dodatkowo sąd orzekł zakaz posiadania zwierząt na okres maksymalny, to jest 10 lat. Był to jeden z pierwszych wyroków, w których zapadła bezwzględna kara pozbawienia wolności. Po tym wyroku, kiedy stało się o nim głośno, sądy co prawda nie są związane wyrokami innych sądów, ale zaczęły bardziej srogo patrzeć na sprawców tego typu przestępstw. Wysoki sądzie, nie myślmy kategoriami oskarżonych, że to było tylko zwierzę, którego można było się pozbyć, które można było zutylizować. Duch jest ten sam, we wszystkich żyjących stworzeniach, choć ciało bywa różne, jak rzekł Hipokrates, Przestępstwo jest przestępstwem, a ofiara ofiarą i to niezależnie od przynależności do biologicznego gatunku. Sprawa Promyka, gdzie dwóch sprawców, właściciel i jego kolega postanowili pozbyć się problemu, czyli tego zwierzaka, bo właściciel nie miał środków na utrzymanie tego psa. Niewielki kundelek, który, proszę mi wierzyć, nie wymaga wielkich nakładów finansowych. Zapadły wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności dla właściciela psa, czyli zleceniodawcy. 6 miesięcy dla bezpośredniego sprawcy tego czynu zabronionego. Rok pozbawienia wolności. Kara wymierna, realna, odczuwalna. Mam to zawsze z tyłu głowy. I nie chcę nigdy pozwolić i dopuścić do tego, żeby sprawca w swoim mniemaniu czuł się cały czas bezkarny. Najmniejsza kara odczuwalna jest dużo lepsza niż kara dłuższa w założeniu, ale do wykonania w zawieszeniu. Pan mecenas robi po prostu fenomenalną pracę dla przede wszystkim szerzenia tej świadomości o tym, że popełnianie przestępstw, że okrucieństwo wobec zwierząt powinno być tak samo traktowane jak podobne przestępstwa w stosunku do ludzi. Anna Gdula prezes fundacji na rzecz prawnej ochrony zwierząt Leksnowa. Jest wiele badań, które pokazują, że osoby, które były skazywane za znęcanie się nad zwierzętami, nawet pięciokrotnie częściej popełniają inne przestępstwa z użyciem przemocy, że 70% osób, które znęcały się nad zwierzętami, również te osoby były sprawcami przemocy domowej. Także ignorowanie tego typu przestępstw ma jakieś swoje przełożenie w odniesieniu do ludzi. Zwierzę nie jest rzeczą. Natomiast winien jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę. Jako gatunek zwierzęcy nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma prawny obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy w służbie zwierząt. Mecenas faktycznie w każdej sytuacji, w każdej interwencji nam pomaga. Nie bierze za nic pieniędzy, a wkłada w to dużo serca, dużo czasu swojego, który mógłby poświęcić na coś innego. Agnieszka Fornalkiewicz, Fundacja Animal Security. To jest słuczka Tinka, która została wyrzucona z czwartego piętra z okna i tutaj pan faktycznie poszedł na pół roku do więzienia bezwzględnego i też dzięki mecenasowi Łątkowskiego. Tutaj na zdjęciu widać Diankę. Była psem skrajnie zagłodzonym, leżała w 40-stopniowym upale, bez żadnego dachu, bez miski wody, była silnie zarobaczona, miała zaawansowaną muszycę, w jelitach ogromną skamielinę, bo była prawdopodobnie karmiona gruzem albo suchymi kośćmi. Niestety odeszła po czteromiesięcznej walce. Przede wszystkim policja trochę nas zawiodła i zawiodła zaufanie społeczeństwa, bo umorzyła sprawę, ale dzięki współpracy z panem mecenasem łączkowskim, który odwołał się od tej decyzji, sprawa wraca z powrotem do sądu i będziemy już walczyć o karę dla sprawcy tego znacania się nadzwyczajcami. Wysoki sądzie sprawa, która jest przedmiotem postępowania, odbiła się szerokim echem, czego mamy Przykład tutaj na sali sądowej. Odezwały się głosy oburzenia i potępienia tej zbrodni. Sąd tego głosu społeczeństwa nie może zlekceważyć. Musi wziąć to pod uwagę, wymierzając surową, acz sprawiedliwą karę. Zwykle oczywiście te mowy oskarżycielskie słyszę już wcześniej, kiedy mąż przygotowuje się do sprawy. Bardzo dużo emocji na pewno w to wkłada i bardzo każdą przeżywa. Nie mam do niego pretensji, że, że jeździ na te sprawy. Czasami mam pretensje do losu, że jest tych spraw tak dużo i oprócz tego, że y, cierpią zwierzęta, to jeszcze przez to, że cierpią zwierzęta, mąż chce bronić ich praw i uczestniczyć w tych sprawach i brakuje go trochę dla nas. Skoro podjąłem się reprezentowania fundacji, które mają siedziby w różnych częściach kraju, to zdarza mi się, że w domu jestem gościem. Ja wiem, że oprócz tego, że jestem adwokatem, jestem również ojcem i mężem. Dodatkowo kibicem i wielbicielem sportu. Te wszystkie rzeczy chciałbym ze sobą godzić, ale z wielkim trudem przychodzi mi odmówienie udzielenia pomocy, jeśli chodzi o dobro zwierząt. W moim środowisku adwokackim nie spotkałem się z żadnymi negatywnymi opiniami dotyczącymi mojej prozwierzęcej działalności. Wręcz przeciwnie, z rąk dziekana Wielkopolskiej Izby Adwokackiej otrzymałem podziękowania i gratulacje. Często dzwoniąc do siedziby Rady, panie kojarzą mnie w ten sposób, o dzwoni pan mecenas od piesków, co jest niewątpliwie bardzo miłe, sympatyczne. Wcale się na to nie obrażam, a wręcz przeciwnie, sprawia mi to dużą radość. Trochę gorzej bywa na korytarzach komisariatów policji bądź w prokuraturach. Miałem jakieś tam sytuacje, w których słyszałem, stojąc pod gabinetem, o, przyszedł ten od tych zwierząt i zacznie w sprawie mącić. Ale to też staje się marginalne, Sprawy nie są już traktowane po macoszemu. Organy ścigania zaczynają się do tego przykładać i wkładać w te postępowania tyle samo energii, siły i zaangażowania, jak we wszystkie inne, poważniejsze tak zwane sprawy karne. Wysoki sądzie, ja wnoszę, by sąd wymierzał karę ograniczenia wolności i zobowiązał oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, w maksymalnym wymiarze przewidzianym przez ustawodawcę. Nie każe wszystkim zwierząt kochać. Ja tylko bym chciał, żeby były egzekwowane przynależne im prawa. Żeby zwierzęta nie były krzywdzone, żeby nie zadawać im bólu i cierpienia. Bo kto zadaje ból i cierpienie zwierzęciu, nie może być dobrym człowiekiem. Proszę Państwa, proszę wstać, zostanie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Trójnowy w Olsztynie przy zastosowaniu artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego skazuje ich na kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeka wobec obu oskarżonych środek karny, zakaz posiadania zwierząt na okres lat 5. Orzeka wobec obu oskarżonych na rzecz schroniska dla zwierząt w Olsztynie na wioski w kwocie 3000 tysiące Wysłuchali Państwo reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Obrońca. Bohaterem był mecenas Mateusz Łądkowski. W ubiegłym roku wraz z żoną otrzymał medal Senatu Rzeczpospolitej. Został też wyróżniony tytułem Poznańskiego Człowieka Roku. Mecenas Mateusz Łądkowski. Tu trójka. Jest 18.30, skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawie dwie godziny trwało spotkanie u Marszałka Sejmu w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wzięli w nim udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Konrad Berkowicz z zarządu partii Korwin. PO i Nowoczesna nie przyjęły zaproszenia. Jak podkreślał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, rozmowy były konstruktywne. Doszliśmy do wniosku, że można rozpocząć pracę i to w krótkim czasie nad ustawą, która będzie miała jeszcze charakter przejściowy. Te prace w oparciu o projekt Prawa i Sprawiedliwości i w oparciu o projekt PSL-u powinni się zacząć w Komisji Wymiaru Sprawiedliwości. Prawdopodobnie będzie powołana podkomisja. Jutro PEO nowoczesna, ale też PSL organizują swoje spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału. Austria ma nowego kanclerza. Zgodnie z przewidywaniami został nim Christian Kern. Więcej o nowym szefie austriackiego rządu Tomasz Jędruchów. Christian Kern zastąpi na stanowisku szefa rządu Wernera Feymana, który w ubiegły poniedziałek niespodziewanie zrezygnował z piastowanego urzędu. Jako powód odejścia Feyman podał bardzo niskie poparcie dla kandydata socjaldemokratów w czasie pierwszej tury wyborów prezydenckich. Christian Kern wcześniej pracował jako prezes austriackich kolei państwowych. Karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz. Pracował też jako asystent kilku polityków oraz menadżer firmy energetycznej. Christiana Kerna czeka bardzo trudne zadanie. Najważniejszym wyzwaniem będzie zażegnanie kryzysu w koalicyjnym rządzie oraz w samej partii. Która od miesięcy boryka się ze spadającym poparciem Tomasz Jędruchów, Polskie Radio Brytyjscy miłośnicy psów złożyli 100 tysięcy podpisów pod petycją do rządu By ograniczyć pokazy sztucznych ogni do czterech dni w roku Sprawa trafi teraz pod obrady parlamentu w Londynie Według wnioskodawców psy, koty i zwierzęta gospodarskie przez fajerwerki Przeżywają ogromny stres, niejednokrotnie uciekając w panice Ranią się i łamią łapy, niektóre giną Petycja zakłada prawny zakaz pokazów sztucznych ogni poza tradycyjnymi okazjami Sylwestrem chińskim Nowym Rokiem, hinduskim świętem Diwali i rocznicą spisku prochowego z 1605 roku, przypadającą 5 listopada. Obecna ustawa sprzed 12 lat zezwala na odpalanie fajerwerków w dowolny dzień poza godzinami nocnymi. To wszystko pełny serwis trójki o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady deszczu, w górach niewykluczone opady śniegu, temperatura od plus jednego stopnia na Podhalu do 5 w centrum i do 7 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, skąd my to znamy, na zachodzie bez opadów, a poza tym możliwe opady deszczu, w górach może jeszcze sypnąć śniegiem. Temperatura jutro od 13 do 16 stopni, czyli jeszcze bez przełomu, ale od czwartku ma być cieplej, ale w drugiej połowie cieplej, tyle że wciąż deszczowo i burzowo. Trójka.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 Znasz. Albo brać od kogoś sprawdzonego. Rzeźnik lidra to gwarancja jakości. A teraz wszystkie mięsa mielone 20% taniej. Na przykład mięso milone z łopatki wieprzowej tylko 5,39 za 500 gramów. 5,39. Rzeźnik litra. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa w sprawie krowy, która jadła śliwki, a pestki wypluwała. Mam krowy. Dzisiaj mi się ocięgła jedna. Jest piękny byczek. I nie spotkałem się z tym, żeby krowy jadły śliwki. <grafy> Jabłka z przyjemnością, tak. Ale, ale śliwek to <grafy> to, są, to chyba, chyba nie to. <grafy> Moje krowy i śliwek nie jedzą. <grafy> Słuchają trójki od rana do wieczora i całą noc, ale śliwek nie jedzą. Mają inne po prostu przypadłość, Tak jak gospodarz. Dziękuję panu za telefon. Wniosek z tego, że od dziś mamy nowego słuchacza trójkowego. Byczak Fernando. Śliwki, wypluwa pestki. A to to, to, to to nic. Mieliśmy psa, który leżąc między, między grządkami wybierał co najlepsze truskawki i zjadał prosto z krzaka. I gardził też śledzią w buraczkach. O, taki był pies. Zapraszamy do... Uśleć chyba pod pierzynką. 22 i 73 albo zd radio.pl Polaków i Gruzinów łączą szczególne więzi przyjaźni. Tego, tego typu stwierdzenia odnajdziemy w książkach, dziennikarskich relacjach i przewodnikach turystycznych. Autorzy tych publikacji przekonują, że przyjaźń ta trwa od wieków, a przy tym gruzińska Polonia odcisnęła trwały ślad w historii Gruzji. Skąd się wzięliśmy na Kaukazie? Większość naszych rodaków pochodzi z rodzin XIX-wiecznych zasłańców. Car zsyłał do swoich kaukaskich pułków młodych mężczyzn walczących w kolejnych powstaniach niepodległościowych. Po 15 czy 25 latach służby wojskowej niewielu wracało do Polski. Gruzja stawała się ich drugą ojczyzną i tam na Kaukazie zakładali rodziny, nigdy nie zapominając jednak skąd pochodzą – o współczesne relacje polsko-gruzińskie i sytuację Polaków mieszkających w tym kaukaskim kraju pytał nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Naszych rodaków mieszkających w Tbilisi nie trzeba namawiać, aby spotkali się z dziennikarzem Polskiego Radia. Zawsze znajdą czas i chęć, aby opowiedzieć o tym, jakim się żyje w Gruzji. Umówiliśmy się tym razem w miejscu jakże znamiennym. 3000 km od Polski, za górami i lasami, w barze Warszawa. Regina Wojtoń, lektor języka polskiego w Ilia State University. Beata Karaś, lektorka języka polskiego w środowisku polonijnym i w Państwowym Uniwersytecie im. Haszwili. Ponieważ nasze rodaczki na co dzień uczą polonusów i gruzińskich studentów języka polskiego, zaciekawiło mnie na ile ktokolwiek w Gruzji jest zainteresowany naszym, jak większość ludzi na świecie twierdzi, dość trudnym językiem. Gruzini są bardzo zainteresowani nie tylko językiem, ale również kulturą polską i wszystkim, co w ogóle z polskością jest związane. Ja myślę, że motywacje są bardzo różne. Dla studentów bardzo często to jest możliwość kontynuowania nauki w Polsce. Dla osób dorosłych często sentyment. Okazuje się, że Gruzini nie tylko ci, którzy odnajdują sobie Polską krew, bardzo interesują się naszą kulturą współczesną, co przy okazji pomaga im w nauce języka. Popularyzuje dobrą popkulturę. Polski komiks, polski film, a przede wszystkim polski kryminał. Moi dorośli studenci bardzo lubią uczyć się języka oglądając filmy. Zweryfikujmy teraz opinię o polsko-gruzińskiej przyjaźni, pytając o to rodowitą gruzinkę, która niedawno odnalazła w sobie krople polskiej krwi. Leda współpracuję ze Związkiem Kulturalnym Światowym Polaków Gruzji Polonia. Moja prababcia miała po pochodzenie. Te związki pomiędzy Gruzją a Polską, już ponad 200 lat i naprawdę Polacy zostawili duży szlad w Gruzji. I to można powiedzieć, że w każdej dziedzinie, czy to będzie biologia, czy to będzie architektura, czy medycyna, malarstwo i tak dalej, czyli wszędzie byli Polacy. Dlaczego ta Polska tak się Pani podoba, jeżeli w ogóle się podoba? Oczywiście, że Polska mi się bardzo podoba i ja mogę powiedzieć, że to jest ten kraj, do którego jak przyjeżdżasz zawsze czuję tak samo jak w domu. Nigdy nie miałam uczucia, że jestem obcokrajowcem. Polacy, których znam, są wyjątkowymi ludźmi, ludźmi, którzy mogą stworzyć niesamowitą atmosferę, czy może bardziej to z ich powodu tak na tyle polubiłam Polskę. Rzeczywiście opinia o naszej wyjątkowości potwierdza chociażby projekt muzyczny, który realizuje Polka mieszkająca w Gruzji od 7 lat. Joanna Ayers, muzyk, wokalistka, przygotowuje program inspirowany muzyką gruzińską, przede wszystkim pieśniami tradycyjnymi. Będę w tym programie śpiewała pieśni, także z stowarzyszeniem instrumentów tradycyjnych gruzińskich, na których uczę się grać od kilku lat. Te instrumenty, wydaje mi się, będą bardzo ciekawe, ponieważ niektóre z nich mają tysiące lat. Na przykład changi um, uważa się, że pochodzą z X wieku przed naszą erą. Czonguri, taka gruzińska gitarka i chuniri, również bardzo stary instrument strunowy, smyczkowy. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyłączyć się do opinii moich rozmówczeń Polonia w Gruzji ma się doskonale, przyjaźń między naszymi narodami kwitnie i zdaje się, że że póki co nic nie jest w stanie zakłócić tych relacji. Według oficjalnych danych polania w Gruzji liczy około 1100 osób, które działają w ośmiu organizacjach. Z Tbilisi relacjonował Maciej Jastrzębski. Tu trójka, audycje popołudniowe. Już za chwilę salon ekonomiczny trójki i dziennika Gazety Prawnej. Gośćmi Pawła Sałtysa i Marka Teichmana będzie minister skarbu Dawid Jaskiewicz. Fall Ekonomiczne, trójki i dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys i Marek Teichman. A naszym gościem jest minister skarbu państwa, Dawid Jackiewicz. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie. Czy będzie po powiedzeniu A, A jak audyt, będzie powiedzenie B, jak na przykład jakieś wnioski do prokuratury w związku z nieprawidłowościami, o których pan wspominał z sejmowej mównicy? Tak będą. Przygotowujemy w tej chwili zawiadomienia, stosowne zawiadomienia i w kilku przypadkach dotyczy to przede wszystkim prywatyzacji, tych, które oceniamy negatywnie krytycznie. Takie wnioski w najbliższym czasie powinny zostać przez nas złożone do prokuratury. Jakieś bliższe szczegóły, o które transakcje może chodzić? Nie wymieniam nas specjalnie, dlatego żeby zanim nie nastąpi wreszcie ogłoszenie o tym, że tego faktu, że składamy zawiadomienie, aby nie uniknąć spekulacji, to są te prywatyzacje, o których było głośno w ostatnim czasie, w ostatnich latach i to są te, o których też mówiłem z mównicy sejmowej, specjalnie nie wymieniając nazw, ale podając kwoty, jakiego rodzaju, czy jakiej wysokości straty mógł ponieść Skarb Państwa z tego tytułu. No ale to już najbliższe godziny, w związku z powyższym ta chwila cierpliwości jeszcze nie powinna nikogo. Czyli w tym tygodniu? Jeszcze w tym tygodniu postaram się to uczynić. Czy te wnioski mogą oznaczać, że te procesy prywatyzacyjne zostaną wstrzymane albo będą unieważnione? Procesy prywatyzacyjne dobiegły końca, one są już zrealizowane i oceniamy te procesy, które miały miejsce już jakiś czas temu. Co się może wydarzyć? Wydaje mi się, że po pierwsze tam, gdzie prokuratura podtrzyma ostatecznie sąd, że nastąpiła jakaś nieprawidłowość, jakieś złamanie procedur, złamanie prawa, tam być może pojawi się ścieżka do tego, aby odzyskiwać ten majątek, utracone korzyści. Ale takim minimum, minimorum, którego oczekujemy, to jest to, aby dać sygnał wszystkim tym, którzy w takie procesy są zaangażowani, w tym również pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa, członkom Rad Nadzorczych, zarządów, że nie ma miejsca, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie ma miejsca na tego typu procesy, nie ma miejsca na sytuacje, w których spółki są sprzedawane po zaniżonej wartości. Panie ministrze, przy okazji tych procesów prywatyzacyjnych, o których była mowa, przy okazji e, rozmów o spółkach chemicznych między innymi, padło takie stwierdzenie, że niektórych spółek nie należało w ogóle prywatyzować. Nie chodzi tylko o to, w jaki sposób ta prywatyzacja przebiegała, ale też sama decyzja o prywatyzacji była błędem. Czy to oznacza, że z pana punktu widzenia struktura Sektora, która ukształtowała się po tych procesach, jest niekorzystna dla funkcjonowania polskiej gospodarki? Po pierwsze uważam, że Proces prywatyzacji na przestrzeni ostatnich lat, ten, który wykonywali moi poprzednicy, nie był podyktowany interesem głębszym niż tylko chęć pozyskania środków tak bardzo potrzebnych do na bieżące wydatki budżetowe, na łatanie dziury budżetowej. On był podyktowany, co zresztą potwierdzali posłowie i ministrowie Platformy w czasie sejmowych posiedzeń Komisji Skarbu Państwa, podyktowany był tylko i wyłącznie kwestiami fiskalnymi. Uważam, że należy od tej metodologii odejść. Prywatyzacja ma służyć jakiemuś celowi. Znaczy, uważamy, że pozbywamy się jakichś konkretnych sektorów, jakichś konkretnych spółek jakichś konkretnych firm, dlatego, że nie są one potrzebne państwu. Nie jesteśmy w stanie lepiej niż prywatny przedsiębiorca, niż prywatny inwestor zarządzać. Uważamy, że jest to jakiś obszar schyłkowy, w który nie należy już więcej inwestować. Wtedy to rozumiem. Są takie A... obszary? Widzi pan teraz takie obszary? O, oczywiście. Pr proszę nie przywiązywać się do przykładu, który podam, ale przecież państwo nie musi zarządzać fabrykami zapałek, PKS-ami, czy firmami, które się zajmują produkcją odzieży. Natomiast niewątpliwie w rękach Skarbu Państwa, w rękach nadzoru właściwskiego jakie wykonuje Skarb Państwa, powinny być spółki z sektora elektroenergetycznego, czy z szeroko rozumianej energii. Paliwowe, gazowe, energetyczne. Kompletnie nie rozumiem na przykład, dlaczego pozbywano się akcji spółek takich jak KGHM. Rozumiem, że była potrzeba pozyskania i w 2010 pozyskano 2 miliardy złotych z tego tytułu. Ale już wówczas ostrzegaliśmy, że w związku z, z pozytywnymi trendami, tą, tą rosnącą ceną miedzi na rynkach światowych, już kilkanaście miesięcy później wartość tych akcji może być, wtedy jeszcze nie widzieliśmy o ile, ale może być nieporównywalnie wyższa. I okazało się, że była już 10 miesięcy później, blisko miliard złotych. Więc jeśli nawet jest potrzeba, żeby prywatyzować, była potrzeba, żeby prywatyzować, to trzeba odpowiednio dopierać moment, a nie tak jak w przypadku ruchu, moment, w którym wartość akcji była najniższa od wielu, wielu miesięcy najniższe na giełdzie. A zatem albo nie prywatyzujmy tych obszarów, których nie powinno się prywatyzować z powodu interesów gospodarczych kraju, a jeśli musi być jakiś obszar prywatyzowany, jakaś spółka, to trzeba odpowiednio szukać momentu. Powiedział pan, wymienił pan sektor elektroenergetyczny jako ten sektor, w którym celowość prywatyzacji e, może być poddana w wątpliwość. Jaki jeszcze sektor pan e, wskazał i czy na obszarze tych sektorów gospodarki, które powinny zostać e, pod wpływem bezpośrednim państwa, potrzebne są procesy konsolidacyjne takie, jak na przykład teraz mówi się o holdingu spożywczym? To jest pytanie strategiczne i tu się bardzo różnimy z naszymi poprzednikami. Otóż oni, mimo zapisanego w strategiach rządowych postulatu, aby nie prywatyzować sektora paliwowego na przykład, podejmowali próby prywatyzacji spółki LOTOS czy grupy LOTOS. My wychodzimy z założenia, że takie spółki jak Orlen, LOTOS, Pegienik, cztery grupy energetyczne, te duże grupy energetyczne, ale również Azoty, HM tego typu spółki istotne dla polskiej gospodarki, i też dla bezpieczeństwa energetycznego, powinny zostać pod kontrolą państwa i optymalnie byłoby, gdyby ten pakiet był pakietem większościowym, co oczywiście w dzisiejszej sytuacji jest już niemalże niemożliwe, wiemy o tym doskonale, ale dlatego też powstała ustawa o kontroli niektórych inwestycji, ustawa, która była martwa w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej, a którą myśmy uruchomili w tej chwili, zyskując bardzo poważne narzędzie do tego, aby przeciwdziałać ewentualnym wrogim przejęciu. Jednym z powodów, dla których między nimi powstały cztery grupy energetyczne, było doprowadzenie do konkurencji na, na polskim rynku. To też miało się wiązać z tym, że towarzyszy miały przekształcenia właścicielskie. Pytanie, czy w sytuacji, w której mamy jednego właściciela, jest sens utrzymywać cztery grupy energetyczne. Dzisiaj mogę sobie, mam ten komfort, mogę sobie pozwolić na to, żeby wyrazić w tej sprawie opinię, ponieważ jednak odpowiedzialnym za wypracowanie strategii i podjęcie ostatecznej decyzji będzie mój kolega Krzysztof Tchórzewski, minister energii i to jego zdanie w, tej, w, tym, w tym przypadku jest wiążące. A zatem mając ten komfort mogę sobie powiedzieć, mogę Państwu powiedzieć, że tak, jestem zwolennikiem konsolidacji tego sektora, sektora elektroenergetycznego. To może pomówmy o innych konsolidacjach, gdzie Jasne. będzie miał Pan więcej do powiedzenia, wymienił pan na razie tylko tak liczbowo, globalnie, 19 strategicznych branż, czy branż, w których można by rozważać tego typu konsolidację. No jedną wymienił pan eksplicite, że holding spożywczy, który by grupował spółki skarbu Państwa, które właśnie w tym zakresie działają. Jakie jeszcze inne branże, inne holdingi mogłyby powstać? Słowo holding może być zbyt mocnym określeniem, zbyt, zbyt poważnym. Chodzi po prostu o konsolidację tych spółek, które Same nie mają tej masy krytycznej, aby utrzymać się na rynku. Po prostu tracą z roku na rok rację bytu i to jest z powodu braku odpowiednich środków, ale też z braku tej siły, aby sprostać oczekiwaniom inwestorów, sprostać oczekiwaniom klientów, którzy, którzy chcą, aby na przykład spółki odzieżowe wykonały zlecenie na poziomie uszycia kilkuset tysięcy mundurów. To w pojedynkę jest niemożliwe, ale już po skonsolidowaniu kilku firm z tej branży, branży odzieżowej stanie się realne, stanie się możliwe. I szukając tego typu obszarów, takich obszarów, wyspecyfikowaliśmy ich 19. Znaleźliśmy potencjał dla przede wszystkim branży spożywczej, rolno-spożywczej. O tym już panowie redaktorzy wspomnieli. To jest ponad 70 podmiotów dzisiaj będących w Nadzorze ministra Skarbu Państwa, ale również ministra rolnictwa z tak potężnymi jak na przykład Krajowa Spółka Cukrowa. Widzimy tutaj możliwość zbudowania potężnego organizmu, który byłby w stanie konkurować nawet z dużymi firmami obecnymi na polskim rynku zachodnimi. Ale jest też ten sektor odzieżowy, o którym powiedziałem. Jest też kilkanaście podmiotów zarządzających nieruchomościami, które nasi poprzednicy postanowili zlikwidować w sytuacji, w której rzeczywiście były w trudnych warunkach finansowych, bądź też w nieść aportem do innych przedsiębiorstw. My je dzisiaj konsolidujemy. Zbudujemy jeden podmiot, który będzie poprzez zarządzanie nieruchomościami i poprzez pomysł na to, w jaki sposób zaangażować się w budownictwo mieszkaniowe, będzie w stanie na tego typu zapotrzebowania odpowiedzieć. Czy rozumiem tam polski holding nieruchomości będzie grał pierwsze skrzypce, czy... Nie, nie będzie, ale będzie silnym narzędziem w naszych planach dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Te nieruchomości, które są dzisiaj rozproszone w wielu podmiotach, trzeba w jakiś sensowny sposób zagospodarować. Likwidacja wydaje mi się tutaj najmniej ambitnym pomysłem. Pytamy również o to w szerszym kontekście, ponieważ do końca miesiąca miał pan przedstawić koncepcję, wizję funkcjonowania tego holdingu, tak, tu już ta nazwa padła. Tych spółek, które miałyby pozostać. Czy ma pan już czy jakieś konkretniejsze przemyślenie na ten temat, jak to będzie wyglądało, kiedy tak, pan to ogłosi? Tak, oczywiście. Do końca tego miesiąca chciałbym przedstawić pewien kierunek, w jakim będziemy zmierzali. Zgodnie z naszą zapowiedzią, czy zgodnie z naszą obietnicą, do końca tego roku Ministerstwo Skarbu Państwa powinno przestać istnieć. Wraz z początkiem nowego roku chcielibyśmy rozpocząć budowę, czy tworzenie, finalizowanie projektu powstania holdingu, czy też agencji rządowej, tu mamy pewną alternatywę i możliwość. Każdy z tych projektów no, ciągnie ze sobą, czy się ze sobą pewne ryzyka i pewne wartości. I dlatego to jest decyzja polityczna. I ona zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu Komitetu e, Rozwoju, a pośrednio na posiedzeniu rządu. W tym ja, miesiącu jeszcze. Tak? tak, tak. Chciałbym, żeby to się stało w tym miesiącu, a przynajmniej, żeby koncepcja ujrzała światło dzienne, tak jak to obiecywaliśmy. Ja jestem zwolennikiem powołania takiego holdingu, który skupi te podmioty, które nie zostały w w ciągu ostatnich kilku miesięcy przekazane do nadzoru innych resortów. Czyli Ministerstwo Energii przejęło spółki energetyczne. Jak to godzi z tą wizją GZ. tych holdingów branżowych, czy, czy, czy konglomeratów mhm. branżowych? W nadzorze Skarbu Państwa wciąż pozostaje blisko 500 podmiotów, różnych podmiotów, z czego 140 to są podmioty w upadłości, w likwidacji. Z nimi również trzeba w jakiś sposób sobie poradzić. To, że likwidujemy Ministerstwo Skarbu Państwa nie oznacza, że możemy pozostawić bez nadzoru kilkaset spółek. Tych małych tak zwanych resztówek, czyli w których mamy 2, 3, 5% akcji udziałów i tych dużych, których istotnych, które sobie całkiem nieźle radzą. A zatem dla każdego z tych obszarów musimy przewidzieć, to się właśnie w tej chwili dzieje w Ministerstwie Skarbu Państwa, ich przyszłość albo zostaną przekazane do ministerstw branżowych, albo w postaci tych holdingów wciągnięte, tych grup już zgrupowanych wciągnięte do nowego podmiotu, jakim będzie holding grup Polska Grupa Narodowa. Zobaczymy jeszcze, co się będzie nazywało. Panie ministrze, popuśćmy trochę wodze fantazji. Tak. Poniekąd pozostając w, w tym temacie. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że dochodzi do przeglądu systemu emerytalnego. Po przeglądzie wychodzi na to, że jednak te otwarte fundusze emerytalne też nie są zbyt skuteczne, jeżeli chodzi o zarządzanie portfelem akcji, które w tej chwili mają. No i coś z tymi akcjami trzeba zrobić. A gdyby je tak przekazać do tego właśnie skonsolidowanego ministerialnego podmiotu? To Holding to? będzie gotowy. Holding będzie gotowy na, na to. Proszę zobaczyć, dzisiaj Ministerstwo Skarbu Państwa obciążone jest po takim balastem, którym jest mnóstwo różnego rodzaju procedur biurokratycznych i administracyjnych. Dzisiaj na 500 pracowników zatrudnionych w ministerstwie 400 zajmuje się wszystkim tylko nie nadzorem właścicielskim. Zaledwie 100 realizuje ten nadzór właścicielski w sensu stricto. W związku z powyższym, jeśli uda nam się zbudować taki model, w którym nie będziemy w nowym holdingu, nie będziemy obciążeni tym nadzorem właścicielskim, zamkniemy archaiczne procedury, które są dzisiaj już niepotrzebne. Część z nich przekażemy do niektórych resortów, w których one są lepiej, mogą być lepiej realizowane. Uprościmy i przeniesiemy to wszystko do holdingu, to on będzie przygotowany na to, żeby skutecznie nadzorować. Nie będzie obciążony tym biurokratycznym czy administracyjnym balastem, jakim dzisiaj jest obciąż ale czy, czy dobrze rozumiem, że to byłaby instytucja, która byłaby zdolna do zarządzania tym portfelem akcji, który znajduje się aktualnie w rękach otwartych funduszy emerytalnych? No, ch chcemy, aby było to profesjonalne narzędzie do zarządzania aby to było narzędzie, w którym nadzór korporacyjny nad spółkami, nad tymi, które przyjmiemy, takimi jak KGHM, Azoty, e, Giełda Papierów Wartościowych, PWPW, Totalizator i, i wiele innych aby efekty były widoczne już od pierwszych dni poprzez to, że upraszczamy sposób zarządu, nadzorowania. I wówczas być może niektóre z tych podmiotów, o których panowie mówicie, mogłyby tam trafić. Ostatnie pytanie, panie ministrze. Pytanie o prezesów. Czy fala wymiany w spółkach jest już zakończona? No to jest temat, który bulwersuje. Jest często zadawane mi są pytania o to, dlaczego taka zmiana musiała nastąpić i w związku z powyższym ciężko będzie od tych pytań uciec. Ja odpowiadałem od samego początku na to pytanie wprost. Tak, uważam, że zmiana była potrzebna. Z wielu rozmów, które przeprowadziłem na samym początku z prezesami, zarządami, wynikało, iż nie identyfikują się oni z nową ekipą, ale też przede wszystkim z programem rządu, programem gospodarczym. Ciężko wyobrazić sobie realizację, skuteczną realizację tego programu w sytuacji, w której prezesi są dosyć krytycznie nastawieni. A nie boi stąd... pan zarzutów o upolitycznienie spółek? Mam tu na myśli ostatnie nominacje pytanie, na przykład. Na ono miałoby polegać? Posła Joworskiego do, do PZU. No, Że to, Mamy to, to, polityków, którzy zmieniają się w prezesów. Ale mamy tu no, ludzi, kodrony. którzy mają doświadczenie. Bo, proszę zauważyć, ja nie, nie krytykuję moich poprzedników za to, że któryś z prezesów znał się z panem premierem Tuskim, czy z panią premier Kopacz. Nie tu jest ostrze mojej krytyki. Krytykuję to, w jaki sposób oni sprawowali swoją władzę w tych spółkach. Jeśli podejmowali nieracjonalne decyzje, które narażały te spółki na nie, straty, albo też uznawali, że że jest to ich taki prywatny, przepraszam za określenie, prywatny folwar, który można im wszystko, że są poza kontrolą, to to jest przeze mnie krytykowane. Fakt, że ktoś z nich znał się z kimś z polityków, z kimś z pierwszoplanowych postaci politycznych, nie podlega krytyce w tej chwili, ponieważ nie to stanowi o dobrym sprawowaniu zarządu w spółce. Uważam, że jeśli panowie, o których przed chwilą wspomnieliście, panowie redaktorzy, będą skutecznie zarządzali tymi podmiotami, to nie ma nie ma o co kroszyć kopii. Jeśli natomiast zobaczymy, a będziemy to bardzo surowo i krytycznie oceniać, nie poradzą sobie albo będą dawali sygnały, że, jest, że to przerasta ich możliwości, wiedzy i doświadczenie, to tak jak zapowiedziałem to z mównicy Sejmowej, użyję znowuż tego kolokwializmu, nie ma świętych krów. Czy znaczy Każdy może być w każdej chwili odwołany. W porządkach rad nadzorczych wszystkich ważniejszych spółek Skarbu Państwa na stałe jest wpisany punkt zmiany w składzie e, zarządu. Po to, aby nikt nie był w stanie powiedzieć, jestem nietykalny, jestem poza kontrolą i poza nadzorem. Dzień. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz. Bardzo dziękuję. Jutro wywiad do przeczytania w Dzienniku Gazecie Prawnej, a także do przeczytania na stronach internetowych www.polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik ekonomiczny i www.forsal.pl Do usłyszenia Paweł Sołtys i Marek Teichman Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej Zapraszamy do reklamy Jest już wieczór To świetna pora dnia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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kompromisowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na podstawie projektów PIS-u i PSL-u. Takie ustalenia zapadły na prawie dwugodzinnym spotkaniu Marszałka Sejmu. Doszliśmy do wniosku, że można rozpocząć pracę i to w krótkim czasie. Kolejne przypadki okradania i molestowania seksualnego w Berlinie. Policja podejrzewa, że sprawcami są imigranci. Rząd chce zachęcać Polaków do wynajmowania, nie kupowania mieszkań. Szczegóły programu, który ma to ułatwić, poznamy za dwa tygodnie. Rozmowy były konstruktywne, ocenia spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wkrótce pracę rozpocznie podkomisja sejmowa, która będzie pracować nad kompromisową wersją ustawy o Trybunale. Takie ustalenia zapadły na dwugodzinnym spotkaniu u Marszałka Sejmu, w którym uczestniczyli lider PiSu, szef PSL-u Władysław Kośniak kamysz oraz Konrad Berkowicz z partii Korwin. Jarosław Kaczyński podkreślił po rozmowach, że kompromisowa ustawa będzie przejściowa i uwzględni projekty zgłoszone przez PIS i PSL. Pan marszałek korzystając ze swoich uprawnień albo zwróci się do przewodniczącego Komisji Wymiaru Sprawiedliwości albo sam, bo może to zrobić zwołatą komisję. Mamy nadzieję, że zostanie powołana pod Komisję i w oparciu o te dwa projekty zaczniemy pracę nad rozwiązaniem kompromisowym. Jutro swoje spotkanie w sprawie Trybunału organizuje opozycja. Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że PiS nie weźmie w nim udziału. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, prezes PiSu powiedział, że nie będzie publikacji wyroku Trybunału, czego domagają się politycy opozycji jako warunku wstępnego rozmów. My różne rzeczy bierzemy pod uwagę, ale po uchwaleniu nowej ustawy i wtedy oczywiście taka publikacja będzie miała walor aktu historycznego. Natomiast w żadnym wypadku nie rozpoczniemy rozmów od kapitulacji, bo to w gruncie rzeczy jest sens tej propozycji. Nie mamy żadnych powodów do tego, żeby w ten sposób rozmawiać i nasi polityczni przeciwnicy świetnie o tym wiedzą. To jest taki warunek blokujący. Nie wiadomo, czy w jutrzejszym spotkaniu organizowanym przez POP sali Nowoczesną weźmie udział Kukiz 15. Lider grupowania Paweł Kukiz chce, żeby rozmowy były transmitowane przez media. W Niemczech znów doszło do napadów na młode kobiety i znów część ataków miała podłoże seksualne. Tym razem do tych zdarzeń doszło podczas zakończonego wczoraj wielkiego festiwalu ulicznego w Berlinie, a policja tym razem zareagowała szybko i nie ukrywała sprawy. O szczegółach Wojciech Szymański. W trakcie imprezy doszło do co najmniej 11 przypadków napadów na kobiety, które były okrążane przez młodych mężczyzn, okradane, a w siedmiu przypadkach także napastowane seksualnie. Policja zatrzymała kilkunastu podejrzanych pochodzących z Tunezji, Maroka, Libii i Algierii, a także urodzonych w Niemczech mężczyzn pochodzenia tureckiego i libańskiego. Berlińskie władze pochwaliły zdecydowaną reakcję policji. W niemieckiej stolicy od kwietnia działa specjalna grupa operacyjna zajmująca się tego typu przestępstwami. Utworzono ją w reakcji na wydarzenia z nocy sylwestrowej w Kolonii, kiedy ponad tysiąc kobiet padło ofiarą kradzieży, a w kilkuset przypadkach także molestowania. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po długim weekendzie, czyli za dwa tygodnie, mamy poznać szczegóły programu, który ma być alternatywą wobec deweloperskiego rynku budowy mieszkań. Rząd chce przekonać Polaków do wynajmowania zamiast kupowania, najczęściej na kredyt własnego M. Mówił dziś o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapewniając, że realizacja Narodowego programu. Programu mieszkaniowego jest dla niego priorytetem. Dzisiaj w odróżnieniu od chociażby Niemiec, Szwajcarii czy Francji, w Polsce wynajem komercyjnym jest około 2-3% mieszkań. W Szwajcarii to jest 50%, w Niemczech to jest 40%. Pragniemy pobudzić cały ten segment. Dzisiaj można powiedzieć, segment mieszkań na wynajem nie istnieje. Minister infrastruktury mówił też o przyspieszeniu realizacji projektów kolejowych i drogowych. Podkreślał, że trzeba się spieszyć, bo do końca roku Polska musi wydać tylko na kolej ponad 7 miliardów złotych. Andrzej Adamczyk krytykował poprzedni rząd za brak pomysłów na to, jak wykorzystać te pieniądze. Jest już pewne, że największe w Europie składowisko zużytych opon zostało podpalone. Do takich wniosków doszli strażacy. W seksalni koło... W sesji koło Madrytu składowanych jest 5 milionów opon. Ogień podłożono w piątek. Jego gaszenie może potrwać nawet dwa tygodnie. Mieszkańców pobliskiego osiedla ewakuowano relacje Ewy Wysockiej. Strażacy informują, że ogień wybuchł równocześnie w trzech miejscach. Prawdopodobnie podpalone opony zostały oblane benzyną. Ekolodzy przypominają, że podczas palenia opon uwalniają się między innymi dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, takie jak arsen i rtęć. Wszystkie te substancje są niebezpieczne dla zdrowia. Apelujemy, aby nie wracano do domów aż do całkowitego ugaszenia pożaru, mówił Paco Segura z organizacji Ekolodzy w akcji. Działacze ekologiczni oskarżyli lokal administrację o zaniedbanie. Zgodnie z prawem unijnym zużyte opony muszą być poddane recyklingowi, a nie gromadzone na polu przez 25 lat, tyle bowiem istnieje składowisko. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta relacja kończy Serbis trójki, na kolejny zapraszamy o 20. Sport w trójce Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze powoli zjeżdżają do Juraty. Tam mają się nieco zrelaksować, a potem już przeprowadzić do Arłamowa i solidnie szlifować formę przed Euro, a naszą kadrę chwali sam Gianluigi Buffon. Reprezentacja Polski jest drużyną, która ma ogromny potencjał. Do tego ma wielkiego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski, który już wielokrotnie udowodnił, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wiele talentów w drużynie plus Lewandowski dało świetne wyniki w ostatnich 3-4 latach. Dłuższa rozmowa z ikoną reprezentacji Włoch i Juventusu Turyn. Tylko u nas w jutrzejszej audycji zapraszamy do trójki w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Idąc piłkarskim tropem, teraz o dość zaskakującej decyzji szefów Pogoni Szczecin. Postanowili nie przedłużać umowy z trenerem Czesławem Michniewiczem. Szósta pozycja na zakończenie sezonu to chyba dla nich mało. Ambitni ludzie w tym Szczecinie nie Michniewicz odchodzi, a właściwie nie chcą go w pogoni. Marcin Kamiński z kolei nie chce dłużej być piłkarzem Lecha Poznań. Postanowił nie przedłużać kończącego się kontraktu. Gdzie zagra w przyszłym sezonie? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy za to, że Rafał Majka jest już siódmy w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Dziesiąty etap wygrał Włoch Giulio Ciccone, a nowym liderem wyścigu od dziś Bob Jungels z Luksemburga. Jeszcze siatkówka i zaproszenie na mecz naszych siatkarzy z Bułgarią w memoriale Huberta Wagnera. Początek o 20.30, a turniej w kraju. Czakowie ma być jedynie przetarciem przed imprezą w Tokio. Tam osiem drużyn zagrał trzy ostatnie wolne miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Rozgrywający kadry Fabian Drzyzga o szansach w Rio na razie nie chce rozmawiać. Oczywiście gdzieś mamy w głowach to, że chcemy tam pojechać, chcemy zobaczyć jak będą wyglądały igrzyska, ale po pierwsze no, też każdy z nas marzy o medalu na igrzyskach, ale najpierw żeby marzyć o medalu to trzeba najpierw zrobić te kroki w kwalifikacjach. Skupiamy się na treningach z dnia na dzień, na tym żeby dobrze odpoczywać, dobrze się regenerować i tą formę szcifować. Co życie przyniesie i co będzie to zobaczymy. Początek turnieju kwalifikacyjnego w Tokio 28 maja, a kolejny sport w trójce po 21. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do tego przelotne opady deszczu, w górach możliwe opady śniegu. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Podhalu do 5 stopni w centrum i do siedmiu wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro pochmurno, z rozpogodzeniami, na zachodzie bez opadów, a poza tym możliwe opady deszczu, w górach może znowu sypnąć śniegiem. Temperatura od 13 do 16 stopni. Od czwartku ma być cieplej, tyle że druga połowa tygodnia będzie deszczowa i burzowa. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Astępień, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Hanterright dziękujemy i do usłyszenia już za chwilę wagle.